Nie przekonują rządów w Paryżu. Premier Wals zapowiada, że zasadniczych zmian w reformie prawa pracy nie będzie. Sąd zdecyduje o ewentualnym areszcie dla bombera z Wrocławia. Zbiera się za pół godziny. Piotr R. został zatrzymany we wtorek w Szprotawie. 22-latek jest podejrzewany o podłożenie bomby we wrocławskim autobusie komunikacji miejskiej w ubiegły czwartek. Wniosek o areszt złożyli śledczy, którzy zarzucają studentowi chemii politechniki wrocławskiej usiłowanie zabójstwa wielu osób przy użyciu materiałów wybuchowych. Grozi mu za to dożywocie. Piotr R. przyznał się do winy, ale odmówił składania wyjaśnień. Szczegóły tej sprawy owiane są tajemnicą. Wysoki rangą oficer służby kontrwywiadu wojskowego znalezione martwe na terenie powiatu mińskiego. Informację potwierdził rzecznik Ministerstwa Obrony Narodowej. Zmarły to prawdopodobnie podpułkownik SKW. Służby nie chcą zdradzać okoliczności śmierci ani odnalezienia ciała. Wiadomo, że trwa w tej sprawie śledztwo. Elektrownie atomowe we Francji produkują mniej prądu. To efekt strajku pracowników siłowni. Protestują także pracownicy rafinerii i kolejarza. Nie zgadzają się na reformę prawa pracy. Władze w Paryżu są nieugięte. Premier Manuel Valls zapowiada, że niewielkie poprawki są możliwe, ale zasadnicze zmiany w kodeksie nie zostaną wycofane. Drugi dzień z rzędu strajkuje francuska kolej państwowa. Według dyrekcji w akcji bierze udział 10% pracowników przedsiębiorstwa. Strajkują także zatrudnieni w rafineriach naftowych i w elektrowniach atomowych, co sprawia, że spada produkcja prądu. Blokowane są drogi, głównie wokół Toulouse, Nantes i Grenoble, a dalej porty, szczególnie terminale, które przyjmują import paliw. Mimo, że wciąż jedna trzecia stacji benzynowych kraju jest nieczynna, to zniesiono ograniczenia w tankowaniu w najbardziej dotkniętej kryzysem części Francji. Na zachodzie, a to dzięki odblokowaniu magazynów przez policję, oraz uruchomieniu tzw. strategicznych zapasów. Mogą one wystarczyć na ponad 100 dni. W rządzie pojawiły się sprzeczne głosy co do prawa pracy. Minister finansów Michel Sapin uważa, że możliwe są zmiany, szczególnie w paragrafie drugim, dotyczącym negocjacji pracodawców z zatrudnionymi w ich firmach co do długości pracy. Premier Manuel Wals zdecydowanie odrzuca możliwość zmiany tego punktu kodeksu. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Premier Estonii zastało obecnością wojsk NATO w krajach bałtyckich. Odstraszanie powinno stać się normalnością, mówi szefowa estońskiego rządu, niemieckiemu dziennikowi Die Welt. Estoński premier ocenił, że jeden batalion wojsk sojuszu powinien być stale obecny w każdym z krajów bałtyckich w Estonii, na Litwie i Łotwie. NATO zobowiązało się, że nie będzie zakładać stałych baz w krajach Europy Środkowej i Wschodniej. Podczas szczytu w Warszawie w lipcu sojusz ma jednak zdecydować o regularnych ćwiczeniach oddziałów NATO, między innymi w krajach bałtyckich. To krok w dobrą stronę, ale potrzebujemy dalszych porozumień stałej, być może rotacyjnej obecności NATO w tych krajach, powiedział Tavi Rojwas. Premier Estonii opowiedział się również za utrzymaniem unijnych sankcji wobec Rosji Nową wizytę w krajach bałtyckich rozpoczyna dziś szef niemieckiej dyplomacji Frank-Walter Steinmeier. Jednym z tematów rozmów będzie kwestia bezpieczeństwa tych państw w kontekście lipcowego szczytu NATO w Warszawie. Z Berlina dla Polskiego Radia Maciej Wiśniewski. W Arłamowie oczekiwanie na największe gwiazdy polskiego futbolu. Lada chwila ma się zjawić m.in. Robert Lewandowski. Od popołudnia kadra biało-czerwonych na Euro we Francji ma trenować już w pełnym składzie. W Arłamowie jest nasz specjalny wysłannik Adam Malecki. Robert Lewandowski, Łukasz Piszczek i Maciej Rybus są już w śmigłowcu w drodze do Arłamowa. Powinni lądować już za chwilę. Przy lądowisku czekają tłumy dziennikarzy i kibiców. Wieczorem na zgrupowanie dotrze także Grzegorz Krychowiak, a pozostali piłkarze w spokoju i ciszy spędzają czas wolny, który mają do obiadu. Kamil Grosicki. Będę odpoczywał w pokoju, przyjechałem tu ciężko pracować i wypoczywać, żeby być jak najlepszej formie. Podczas mistrzostw w ostatni tydzień był bardzo luźny w Juracie, więc tam mogliśmy się zregenerować, mogliśmy pochodzić, pozwiedzać, pobawić się, posłuchać dobrej muzyki, a teraz jest czas na pracę i regeneracja w tym momencie jest najważniejsza. O godzinie 18.00 reprezentacja będzie trenować. Arłamów Adam Malecki. Dodam jeszcze, że turniej we Francji rozpocznie się już 10 czerwca. Pierwszy mecz fazy grupowej Mistrzostw w biało rozegrają 12 czerwca w Nicei z Irlandią Północną. To był serwis trójki. Profesorem programu jest producent suplementu diety ArtroBlock Forte. ArtroBlock Forte. Na prawidłowe funkcjonowanie stawów. Słonecznie i bez opadów na Kujawach i Wybrzeżu Gdańskim. W innych regionach możliwe deszczowe chmury, burze z gradem i silnym wiatrem. W Gdańsku, Koszalinie i Wrocławiu 20 stopni, w Augustowie 21, w Poznaniu, Rzeszowie i Krakowie 22, w Szczecinie i Bydgoszczy 23, w Warszawie 24, a w Gorzowie 25. Sponsorem programu jest producent suplementu diety ArtroBlock Forte. Artro Forte. Na prawidłowe funkcjonowanie stawów. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Moja pierwsza? Pierwsza gwiazdka. Pierwsza miłość. Pierwsza fotografia. O, pierwsza komunia. Pierwsza dziewczyna. Pierwsza piłka. Pierwsza... Bramka. Nie spóźnij się na żadne święto. Zobacz pierwszą bramkę na nowym telewizorze. Teraz w Mediamarkt. Zrób zakupy, strzel gola i zgarnij kasę. Na przykład 48-calowy telewizor Ultra HD Samsung Smart TV za jedyne 2499 zł. Ja to lubię kupować w sklepie po sąsiedzku. Wspierajmy Sąsiedzki Biznes, bo pozostanie po nim tylko echo. Weź udział w tygodniu Sąsiedzkiego Biznesu i kupuj lokalnie w sklepach oznaczonych naklejką. Więcej na sąsiedzkibiznes.pl Patron akcji Bank BGŻ BNP Paribas. W to się nie wcisnę. Gdzie znajdę coś większego? On oferta, w której się zmieścisz. 13 giga oraz rozmowy, smsy i MMS-y bez limitu do wszystkich za maks. 39 zł miesięcznie w usłudze jeden na wszystko. A jak nie używasz nie płacisz. Kup na newmobile.pl Już teraz mega kumulacja w lotto 20 milionów złotych Graj w mega kumulacji i spełniaj marzenia Teraz do wygrania aż 20 milionów złotych. Graj w punktach lotto Żegnamy reklamy Trójka Program Trzeci Polskiego Radia. Przed nami godzina z bluesem i nie tylko. Zapraszamy na retransmisję spotkania z Janem Chłajnackim, które odbyło się w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Gospodynią wieczoru była Katarzyna Borowiecka. Dzień dobry Państwu. Bardzo dziękuję za to klaski, ale proszę oszczędzać ręce, bo rzeczywiście dzisiaj będzie sporo okazji, żeby, żeby klaskać. Witam bardzo serdecznie słuchaczy trzeciego programu Polskiego Radia i witam wszystkich gości w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Muszę Państwu powiedzieć, że z wielką radością, ale też przyznam się ze sporym onieśmieleniem podchodzę do tego wieczoru i do tego spotkania. Bo nasz dzisiejszy gość, nasz czyli mój i państwa, to jest po pierwsze znawca muzyki, zwłaszcza muzyki bluesowej, po drugie doświadczony radiowiec i dla wielu z nas tutaj przemyśliwieckiej autorytet, a po trzecie, chociaż oczywiście kolejność jest przypadkowa, to jest człowiek o błyskotliwej inteligencji i takimż poczuciu humoru. A pretekstem do tego naszego spotkania dzisiejszego jest jego książka i jego płyta. To jego zaraz się wyjaśni, rozwiniemy ten temat. Jeśli ktoś z Państwa już miał okazję przeczytać tę książkę, to potwierdza się wszystko, co przed chwilą powiedziałam, wszystkie te cechy. Plus jeszcze przekonał się, że nasz gość świetnie pisze. Ale na początek poproszę o sygnał. Trójkowy Znak jakości. To jest właśnie sygnał, który, taki stempel, który przybijamy do tych rzeczy, tych książek, filmów, płyt, które uznajemy za szczególnie wartościowe. A teraz sygnał, który Państwo doskonale również znają. A! I Jan Chojnacki. Dobry wieczór Państwu. Zanim Pani cokolwiek powie Pani Kasiu. Bardzo proszę. Bo ja słyszałem co Pani mówiła stojąc za kulisą. Pominęła Pani jedną istotną rzecz. Otóż nie powiedziała Pani, że jestem ładny. W radio Tracecha trochę mniej się liczy, ale potwierdzam. Państwo słuchacze tego nie widzą, ale to, że jestem ładny, widać na okładce. Na a, dwóch okładkach nawet. A okładkę zawdzięczam facetowi, który, y, który mnie wzrusza, bo, bo jest zawsze ze mną, jest zawsze z moją muzyką i jest z tym polskim środowiskiem, które tak kocham od zawsze i jest dziś z nami Marek Karewicz. Mnóstwo znakomitych gości dzisiaj w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Zdolny, błyskotliwy, z poczuciem humoru, To się to się, wykasuje, to się wykasuje, urząd skarbowy, czuwa także. Panie Janie, książka i płyta jednocześnie. Czy zamysł był taki, żeby czytając słuchać? słuchając czytać? Ja nie, chyba nie było takiego zamysłu. Ja po prostu skorzystałem z tego, że oprócz tego, że jestem... o Oto wszystko, co, o czym tutaj mówiliśmy, to że mam jeszcze fantastycznych kolegów w różnych miejscach. I korzystając z tego, że kiedyś popełniłem błąd i byłem menadżerem w korporacji międzynarodowej, która wydawała płyty, Zaprzyjaźniłem się z różnymi ludźmi i jestem nadal zaprzyjaźniony z jednym takim, co po mnie tę schedę kiedyś przejął i kieruje dużą firmą płytową. I sobie pomyślałem: No, jak tak, jak już wydałem książkę i napisałem w niej o różnych ładnych piosenkach, to dlaczego nie miałaby się ukazać płyta? Z częścią przynajmniej tych piosenek, o których pisałem. Pewnie nie wszystkie mogło się znaleźć, ale klucz doboru był jaki? Takie piosenki, które się pojawiły w książce? Czy no tak, tak. To, był tak to, to, to ma być taki komentarz do, do książki. Ja jestem kompilator, nie wiem, czy Państwo sobie. <śmiech> potrafią ten termin jakoś zlokalizować, to znaczy nigdy własnej płyty nie nagrałem, bo nie potrafię i w związku z tym zbieram różne nagrania, próbuję je ułożyć w jakąś w miarę logiczną całość muzycznie i powstaje płyta typu składanka, czyli kompilacja, stąd ja jestem kompilator, zrobiłem tych kompilacji w swoim życiu kilkadziesiąt. I znam ból kompilatora polegający na tym, że nigdy nie osiąga tego, co by chciał w 100, bo uzyskać prawa do wszystkich nagrań, które pożądam, no jest nierealne. No w, moje, w moim wypracowaniu jednym z głównych bohaterów jest Eric Clapton. Niestety na płycie nie ma ani jednego jego nagradia, bo management nie pozwala, podobnie z Beatlesami, podobnie z Led Zeppelin i paroma innymi. Co nie znaczy, że nie ma tu fajnych nagrań, bo są też takie, których nigdy, nigdzie jeszcze nie było, a są to nagrania zrealizowane w tym miejscu, w tym studiu, w studiu imienia Agnieszki Osiecki z artystami o tak niespodziewanych konotacjach i, i, i w takich związkach, że, że naprawdę warto tę płytę mieć. Bardzo Państwu dziękuję. Ja należę do tych osób, które czerpią ogromną przyjemność z tych książeczek, które są dołączone do płyty i z wczytywania się w ich treść. A tutaj jest zdjęcie, to jest zdjęcie płyty, która jest sklejona plastrem. Po przeczytaniu książki domyślam się, że to jest właśnie ta płyta, która chrupła kiedyś na prywatce. To jest płyta cerowana, słynna płyta cerowana. Yy, jeden z moich pierwszych singli, jakie posiadałem, yy, płyta analogowa na obroty 45. Pat Wayne and the Beach Commerce. Pewnie nic to nikomu już dzisiaj nie mówi. Fantastyczny utwór taneczny na niej się znajduje. Go Back to Daddy. Też praw do tego nie dostałem. I to był taki moment, w którym byliśmy na prywatce. Było bardzo wesoło. Jedna też wesoła bardzo koleżanka siadła na krzesełku i powiedziała o coś chrupło. No i się okazało, że chrupła właśnie moja ukochana płyta, ale ponieważ nie rozpadła się całkiem, tylko pękła w jednym miejscu, no to ją zacerowałem. Różne były metody cerowania płyt analogowych w moich czasach, bo no, takie przypadki zdarzały się często. Najpopularniejszą metodą było podklejanie prestoplastem z jednej strony i wtedy druga strona grała, ale ja chciałem mieć obie strony w związku z czym ją zadrutowałem. To znaczy, no to... A kupcie sobie Państwo książkę, tam jest zdjęcie, jak to wygląda z tym drutem. No. Ja mogę tylko dodać, że nie dość, że ładny i bogaty, to jeszcze Złota Rączka. Panie Janie, już Pan powiedział o tym słowie kompilator i tak się poczułam, że, że jesteśmy w takim gronie miłośników języka polskiego, bo tutaj takie słowotwórcze talenty, a ja chciałam przez chwilę się pochylić nad tym sformułowaniem poczuć blusa, bo ono daje bardzo dużo w języku polskim sensów. Chciałam Pana zapytać, kiedy Pan poczuł blusa? Dzięki Elwisowi poczułem. Dokładnie daty nie pamiętam, ale... No myślę, że to musiało być w, dzięki którejś z audycji pana Lucjana Kydryńskiego, kiedy w tym różnym takim strumieniu pieśni i, i piosenek nagle posłyszałem coś, co było absolutnie odmienne od wszystkiego innego, co gdzieś poruszyło jakąś strunę w moim organizmie. I potem się okazało, że to się nazywa blue note, czyli taka blue nota, Blue Nuta. I, i potem się okazało, że to jest część składowa tej muzyki, którą tak pokochałem, czyli, czyli bluesa, ale niewątpliwie wszystko się zaczęło od Elvisa, no, w, wtedy jeszcze do polskiego radia nie trafiały y, nagrania takie stricte bluesowe. To się z bluesem takim prawdziwym bluesem bluesem chyba miałem do czynienia po raz pierwszy w, w bardzo dziwnej, audycji Ryszarda Atamana, mówię dziwnej, bo to były jakiś zupełnie margines radiowości ówczesnej, to był gość, który mieszkał w Rzeszowie, miał jakiś znajomych za Atlantykiem, którzy mu przysyłali płyty, różne płyty bardzo i tam czasami się trafiał jakiś, jakiś blusik, zresztą Tadek Nalepa, to Marek może potwierdzić, też się przyznawał do tego, że właśnie u Ryszarda Atamana usłyszał po raz pierwszy coś, co potem skierowało go na, na te tory, które z kolei doprowadziły go do statusu ojca polskiego bluesa. Porozmawialiśmy już chwilę o, o płycie, pewnie do niej jeszcze wrócimy, ale teraz chciałabym przejść do książki. Ta książka miała muzę. Mówi legenda, że muza ma sukienkę krótką i skrzydła ma u rąk. Ta muza trochę inaczej wygląda i zapraszam teraz muzę na scenę. Jerzy Ilk. Panie Jerzy, to jest dla pana mikrofon. Muza Dzień moja. moja. <laughs> Jak to było, tak? Jak to się stało, że pan namówił Jana Chojnackiego na napisanie tej książki, bo doszły mnie słuchy, że było ciężko namówić go. No, słucham jego audycji od niepamiętnych czasów. Poza tym pokoleniowo nie dzieli nas tak wiele lat, więc te doświadczenia polegające na docieraniu w tamtych latach 60. do pierwszych płyt przywożonych za granicę, przegrywanych, kopiowanych, wymienianych, no to było nasze pokoleniowe przeżycie i doświadczenie. I wiedziałem, z trójką jestem związany od zawsze. Wydawałem wielu trójkowych autorów Wojtkamana, więc wiedziałem, że muszę do tego doprowadzić, żeby książka Jana Hojnackiego ukazała się w znaku. I to wyobrażałem sobie, że to będzie taka książka typu Moje życie z bluesem. I zaczęło się to wszystko w Ostrowie Wielkopolskim w czasie festiwalu Jimmy Way Blues Festival, gdzie podjąłem autora obiadem w kosztownej restauracji. A dwucyfrowy rachunek. I zaczęła się syzyfowa praca, ale ja mam coś takiego, że jak się już zapry, to kropla drąży skałę i wiedziałem, że na początku mówił, że gdzie, że on w ogóle nie jest pisarzem, że on nie umie pisać, a ja mówię, przecież jak się pana słucha, jak pan zawija te frazy smakowicie, wiadomo, że to jest styl i że to się Niech musi udać. Niech to uda słyszy moja żona. <laughs> I że to się musi udać. No i stopniowo, stopniowo wynegocjowaliśmy warunki, ustaliliśmy terminy i potem już autor okazał się bardzo właściwie zdyscyplinowany. No i przede wszystkim dostarczający nam wspaniałej satysfakcji jako czytelnikom. Ale jeszcze o tytuł chciałam zapytać, bo pan Jerzy mówi życie z blusem, a to jest blues z kapustą. To, to jest owoc mojej fascynacji twórczością Juliana Tuwima. Zaczęło się od oparów absurdu, które on pichcił razem z, ze Słonimskim. Ale w zasadzie wcześniej jeszcze jako dzieciątko zupełne miałem swoje łóżeczko umieszczone obok półki z książkami i wśród tych książek były również jakieś czasopisma i było parę roczników problemów. Problemy to był taki popularno popularno-naukowy magazyn, chyba dwumiesięcznik, ukazujący się w, na początku lat 50 i tam Tuwim miał swoją rubrykę zatytułowaną Cicer cum caule, czyli po polsku groch z kapustą. No, wydało mi się, że y, mogę posłużyć się pewną paralelą do do mojego wypracowania, w którym właśnie to się to wszystko się miesza. No, rzeczy muzyczne z niemuzycznymi, niepolityczne z niepolitycznymi, śmieszne z nieśmiesznymi. No, no, no taki po prostu to jest zbiór anegdot z ładnymi obrazkami. Bo to jest ten właśnie ten, ten blues z kapustą, to nie jest tylko muzyka, ale to jest też biografia. Biografia inteligenckiej rodziny w tym socu upiornym, absurdalnym, zanurzona i dzieciństwo autora spędzone w Wilanowie. Tutaj nie mogę się oprzeć pokusie, żeby przynajmniej jednej przygody pańskiej nie opowiedzieć. Mianowicie, kiedy przyjeżdżały tam limuzyny z dyplomatami, to autor z koleżkami zabawiali się w ten sposób, że wykorzystując nieuwagę kierowców robili zakłady, komu uda się więcej przez uchylone szyby wrzucić do środka kub końskich. No więc zaczynało się to wszystko bardzo obiecująco. A, a wtedy jeszcze w tym miejscu, kiedy, gdzie dzisiaj jest Muzeum Plakatu była tak zwana Rajtszula i tam było jeszcze parę koni, takich po, chyba popotockich jeszcze pozostałych. No i one produkowały owe tę amunicję, którą do eleganckich limuzyn wrzucaliśmy, wyobrażam sobie miny tych ambasadorów i, i, i tej całej śmietanki dyplomatycznej. No, no to taka zabawa, prawda? Ja tylko dla Państwa, którzy sięgną po książkę, mam informację, że na stronie 18 jest przepis na, jak się domyślam, znakomity bigos, czyli kapustę z blusem, a Panów chciałam jeszcze zapytać o koszulki. Ten wątek też się w książce pojawia i przeglądam się i zastanawiam się, jaka jest historia tych koszulek. No nie jesteśmy niestety w telewizji, ale Państwo mogą się tym nacieszyć. Ale generalnie koncepcja ubioru jest taka moja, że albo ubieram się w nowe kolekcje z Lidla, albo sobie zbieram takie koszulki, które oddają no charakter moich ulubionych podróży czy kontaktów muzycznych, czy czegoś. Mam tego sterty. Y no nie, nawet pewnie trzech, trzech czwartych nigdy nie włożyłem, ale no bardzo przyjemnie jest mieć taką świadomość, że jak co do czego przyjdzie, to y y y mogę coś takiego włożyć, może nawet jeszcze się mieści, co nie zawsze się sprawdza. No, w każdym razie taka idea t-shirtowa jest, i to mogą tutaj moi przyjaciele y muzycy, y y Sławka Wieszcholskiego y y widzę, potwierdzić, że... No, mieć na sobie t-shirt z klasą, to jesteś gość. Teraz wystąpi przed nami artysta, który pojawia się wielokrotnie na kartach tej książki, pojawia się na tej płycie, pojawia się na okładce książki. Panie Janie, to proszę, żeby pan go zapowiedział. Człowiek, który jest napędzany muzyką, napędzany w sposób czasami nieznośny nawet dla otoczenia, bo... On w zasadzie nie potrafi o czym innym myśleć, o czym innym rozmawiać, czym innym emanować i to jest też w tym człowieku wspaniałe. No a że do tego ta cała emanacja obraca się wokół mojej ukochanej muzyki, wokół bluesa, no to świadczy to tylko o tym, że, że musiałem jemu złożyć mój drobny hołd w tej książeczce, no, a poza tym jest moim przyjacielem ale najważniejsze fantastycznym muzykiem. Irek Dudek, panie i panowie. Dobry wieczór, nie będę przemawiał, ale miałem przygotowany taki inny utwór, A że blues nie zna granic i zacząłem sobie tak grać troszeczkę Glory i słyszę, jak ktoś tam na drumni gra, patrzę, a to Jasiu, chyba to zrobimy razem <laughs> w takim razie. <laughs> it makes me feel Comes around here, just about midnight Oh, she makes me feel so good Oh, mama says she makes me feel alright Comes walking down the street, won't oh, she come to my heart Dead Gloria i Solon Brumi, Jan Hojnacki. Brawo. Panie Janie, próbowałam też na ten nasz dzisiejszy wieczór wybrać takie wątki z książki, które może będą niezbyt oczywiste. I to jest właśnie taka historia. Otwieram na stronie 65 i czytam taki oto dokument. Proszę pozwolić, że zacytuję. Warszawa, dnia 30 października 67 roku. Do studium wojskowego SG PiS. Zaświadczamy, że kolega Jan Hojnacki bierze do dnia 18 listopada udział w zdjęciach do filmu Filozofia Życia w roli Bartka. Rola ta wymaga odpowiedniej charakteryzacji. W związku z tym prosimy o umożliwienie koledze Hojnackiemu zachowania jego obecnego wyglądu zewnętrznego. Czy ten film ktoś kiedyś zobaczył? To on był dosyć wirtualny, ten film, bym powiedział. A wygląd zewnętrzny? Siedzący tu w drugim rzędzie Witek Barewicz był, mój przyjaciel, był wówczas szefem takiego studium filmowego w, w Domu Młodzieży w Pałacu Kultury. No i przyszedł mi z pomocą. Ja po wakacjach dosłużyłem się tak zwanej plerezy, czyli miałem długie bardzo włosy. Jest też zdjęcie na tej stronie tak, 65. I, I bardzo to mi wtedy dobrze robiło, bo lubiliśmy wtedy my chłopy mieć długie włosy i bardzo mi było żal się z tym rozstawać, no a ponieważ studia się właśnie zaczęły i się, zaczęło się studium wojskowe, no to wpadliśmy wspólnie na pomysł, że żeby uzyskać jakieś przedłużenie tego mojego długowłotnego statusu. Ja napisałem to kulawo na maszynie mojej mamy. Witek dostawił sztempel, bo miał sztempel też wtedy, Witold Borewicz, instruktor. No i, i poszło. I proszę Państwa, sześć tygodni cała, ta, cała moja kompania wystrzyżona tutaj na zapałeczkę, a ja... Starszy kapral pod chorąży, plereza tutaj do, do ramion. Piękny czas. Wicziu, dzięki. I próbowałam też znaleźć w Pana opowieści, tak jak już było to powiedziane tutaj, o muzyce i o życiu. Wątki, które się powtarzają w różnych sytuacjach i takim jednym z takich wątków był taniec. Jaki jest Pana stosunek do tańca? O matko jedyne, ja coś o tańcu pisałem. A nie, rzeczywiście, ale pisałem o tańcu nie... bardzo wnikliwie to czytałam. Dwa aspekty są. Jeden aspekt tyczący mojego przyjaciela Wojciecha, redaktora Wojciecha Mana. Kiedyś byliśmy na wycieczce w Związku Radzieckim i tam w pewnym lokalu wieczorowym grała orkiestra, no i muszę Państwu powiedzieć, to bardzo utaneczniona jednostka. Myślałam, że też Pan powie o babci. No, no to jest właśnie ten drugi aspekt. Babcia od strony tatusia Anna Kaszewska była prima baleriną Teatru Wielkiego w Warszawie, potem y, tańczyła też u Anny Pawłowej. No piękna była kobieta i, i dobrze tańczyła. Ale to jakoś na mnie to nie przeszło, ja do tańca niespecjalnie. Natomiast miałem bardzo wzruszające spotkanie z Margot Fontaine w Londynie. Przez chwileczkę ona przyszła zobaczyć jak tańczy i śpiewa zespół pieśni i tańca Mazowsze w Royal Festival Hall. Tak się złożyło, że odprowadzałem ją do, do jej limuzyny i chwilę rozmawialiśmy. Ja się pochwaliłem, że mam, miałem taką babcię, która u Pawłowej tańczyła. Ona powiedziała, że widziała raz z Pawłową, kiedy miała sześć lat, i to sprawiło, że stała się tym, kim, kim potem była. Jedną z najwspanialszych tancerek w historii. Ale też z taką jakąś smutną refleksją powiedziała, że, że wcale nie jest przekonana, że ten moment, w którym zobaczyła Pawłową, to właściwie ukierunkował jej życie. No to to takie to troszkę jednak bolesne, że wydawałoby się, że ktoś, kto osiągnął szczyty w swoim zawodzie, w swoim fachu, no ma tak, tak smutną refleksję na temat tego, czym mogłaby być, może gdyby nie spotkała Pawłowej. Co do tego tańca, to jeszcze teraz otworzyłam książkę na stronie 87. To dla państwa, którzy słuchają, być może. Nie pamiętam, jakiś... co jest na 87. Tak, jest na 87. Ja, tu, ja tutaj panu pokażę. Bo te, to zdjęcie wygląda, jakby państwo byli w tańcu jednak, ale żeby panu trochę odświeżyć pamięć, to poproszę o fragment dźwiękowy. Pierwszy odcinek. To już, już, już. już, już, już się kończę. już się kończę. To panianie, no to, to, to proszę się teraz wytłumaczyć z tego. No, e, e, wystąpiłem na scenie wspólnie z Liz Mitchell, z Bonnie M, śpiewając tę piosenkę na Stadionie w Warszawie. Śpiewałem krótko, <tryk> <tryk> szczęśliwie i, nie, i raczej jako tak zwany żart. No. E, pracowałem wtedy w Polskiej Agencji Artystycznej Pagar. To było takie urządzenie komunistyczne, które... Zajmowało się sprowadzaniem do Polski zagranicznych artystów i eksportem polskich artystów za granicę. Ktoś kiedyś się zorientował, że poza zdanym egzaminem państwowym z języka rosyjskiego mam także zdany egzamin z angielskiego. No i gdzieś mnie tam rzucono na pilotaż słynnych zespołów po Polsce. Po pierwsze występowałem kiedyś jako piąty członek The Manhattan Transfer, a po drugie właśnie, no, gdzieś mnie tam przylepiono do Bony no i i y, mam za sobą taki właśnie epizod. Y, stadion Skry w Warszawie, 45 tysięcy ludzi. Ludzie. To wtedy naprawdę, no 78 rok to było coś niesłychanego. No, kto z Państwa wystąpił dla 45 tysięcy ludzi? No. Jeszcze jeden fragment przygotowałam. Już nie będzie aż tak bolesny. Będzie zupełnie inny stylistycznie i nawiązuje do jednej z pana podróży też. Nazwa zespołu pieśni i tańca Mazowsze już padła, ale jestem ciekawa, jakie pan ma wspomnienia, jakie pana skojarzenia z tym wyjazdem. No, bardzo różne, na przykład takie, że y, pani Mira Zimińska-Sygietyńska y, raz kiedyś pozwoliła mi napić się z nią herbaty. W jej anturażu ona zawsze tak na kanapie tak się rozkładała, tak była okryta różnymi takimi futrami i, yy, i boa. Naokoło siedziały jej takie panie, panie dworu, a ona napije się dziecko, herbaty. Myślę, że przyszła pora na, na kolejnego gościa muzycznego, ale to jest też no w pewnym sensie już kolega radiowy. Teraz także. Wojciech Waglewski, który za chwileczkę wystąpi, jest człowiekiem o dużym poczuciu humoru, o osobowości nieokiełznanej, o wyobraźni zupełnie nieograniczonej, ale poza tym jest bardzo fajnym, normalnym człowiekiem. I to jest zupełnie niezwykłe. Facet, który wytrzymał ze swoją żoną, jedną żoną 40 lat, ja mam 44, więc y, to, to, wiem, wiem, co to znaczy, jak jest fajnie. Ale że, ale, że artysta, rock'n'rollowiec, no, to, to jest dla mnie naprawdę wzór artysty. Bo być y, y, człowiekiem rodzinnym, być człowiekiem normalnym, a do tego artystą i to artystą jednym z najważniejszych y, w tym rollowym hałasie w, na, na terenie naszej ojczyzny jest czymś niezwykłym. Panie i panowie, Wojtek Waglewski, i towarzyszyć mu będzie na harmonijce Bartek Łęczycki. Tym razem nie będę przeszkadzał, nie będę na, czym, na niczym grał, ani w ogóle nie będę się odzywał i śpiewał. Bardzo proszę. A co ty tam pisałeś w tej książeczce, że byłeś moim kierowcą podobno? A fakt, że byłem... Wracaliśmy parokrotnie, dwa razy z Poznania, trzy razy z Katowic. Zresztą w Katowicach, nie wiem czy pamiętasz, był taki moment, że stworzyliście z Irkiem, Dudkiem, Hołdysem i Piotrowskim nie, zupełnie niezwykły jednorazowy kwartecik taki w Narawie Blues. No to ja się po prostu na krzywego załapałem do, do auta, który jechałeś, tak? Pan Irek odpowiada, że był kwintat. A Karwa był, tak? Na basie? Nie, na basie był... A Józek Skrzek jeszcze był, tak, tak, tak. tak. No nie, nie załapałeś, ja cię lubiłem wozić, bo byłeś, jesteś kulturalnym pasażerem. Skoro tak twierdzisz. <śla> Był dzieckiem i miał wszystko przed sobą, o Tobie mógłbym tylko śnić, tylko śnić, o Tobie. Gdybym miał niewiele lat i niewielki dość był, nie umiałbym przewidzieć, że kiedyś będę z Tobą żył. Like sprawił to Bóg? the to Bóg? the book Dlaczego tak? Zawróciłem ci w głowie, chwali mi się jednak, że przez te wszystkie lata zatrzymałem cię, by zabrać dziś na koniec świata. Bartek Łęczycki, Wojciech Waglewski, Bartek Łęczycki. I to proszę Państwa też był blues. Tak się zasłuchaliśmy i zwierzyłam się Panu z tego, że miałam okazję ostatnio obejrzeć film o tytule I Am The Blues. Tak mnie Pani zachęciła, że też poleciał i obejrzał. I zapewne słyszał Pan w takim razie rozmowę dwóch muzyków. Nie pamiętam już, czy to był Bobby Rush. To jest taki dokument... Kanadyjskiego reżysera, który pojechał do Luizjany i Mississippi rozmawiać z bluesmenami, którzy tam mieszkają, wychodzą na ganek z gitarą i to jest, to jest rdzeń ich życia. I tam padają takie słowa: Gitara jest jak Biblia, od księgi rodzaju do apokalipsy. Czym w takim razie jest harmonijka ustna? No to bardziej Bartka by trzeba było zapytać. Ja parokrotnie, znaczy parokrotnie, no wielokrotnie próbowałem dmuchać w, te, w to urządzenie. Jakoś mi to nie, nie, nie bardzo szło, ale też myślę, że są różne instrumenty, które w sposób organiczny, ale bardzo różny potrafią się zjednoczyć z wykonawcą. Gitara gitara ma w sobie taką, ja lubię trzymać gitarę. Nie gram, ma pan gitarę. A, a mam gitarę, ale bleki. To jest ten model, na którym Clapton nagrał na przykład Wonderful Tonight, Fenderek. Więc gitarę się przytula troszkę tak pewnie po, po kobiecemu. Ze skrzypcami, nie wiem, nie miałem doświadczenia, to Irek mógłby powiedzieć, bo on na skrzypcach, ale no też ta bliskość jest taka niesłychana, ale bliskość... Sławku, czy to mówię do Sławka Wieszchorskiego, czy dobrze to wyrażam, że bliskość harmoniki jest no, prawie taka, jak, jak ona by była częścią muzyka, częścią, częścią Ciebie. No, też obserwując Was, wirtuozów tego, tego instrumentu, czasami odnoszę wrażenie, że... No, że to stanowicie taka absolutnie jedność z tym maleńkim instrumencikiem. Drogi redaktorze, sam lepiej bym tego nie ujął. <głosy> Bardzo dziękuję, młody człowieku. Taki wątek też pojawia się w książce. Piękne są historie takiego pierwszego spotkania muzyków z, z instrumentem. Pan akurat y, y, pisze o Ericu Claptonie i o jego pierwszej gitarze. Z, z Claptona mam problem, dlatego że no, to jest mój taki powiedziałbym wzorzec muzyka, bowiem to jest ten gatunek człowieka, który potrafi opowiedzieć to, co dla niego najistotniejsze, czyli te wszystkie emocje przekazać przekazać muzyką w taki sposób, który do mnie trafia. To nie znaczy, że to jest jakaś uniwersalna sprawa, ale akurat to, w jaki sposób Clapton opowiadał o, o swoich rozterkach i, i przeżyciach emocjonalnych, czy to w utworze Leila, czy potem Wonderful Tonight, czy wreszcie no, dzieląc się ze światem swoją ogromną tragedią po stracie syna Tears in Heaven, to to wszystko jest e, e, dowód na to, że, że, że, że jest artystą potrafiącym oddać prawdziwe przeżycie, prawdziwą muzyką. E, niespecjalnie poza tym korzystając z innych zabiegów, bo można powiedzieć, że nie jest to ten, ta, ta, ta, ta największa gwiazda światowego w, w, w historii światowej gitary, czy w ogóle światowej muzyki tej, którą ja kocham, ale nie używając żadnych innych środków poza muzycznymi, trafia do mnie z tym niesłychanie emocjonalnym przekazem. No nie wiem, czy od, odpowiedziałem pani na pytanie, jaka była pierwsza gitara Claptona, chyba nie. To teraz porozmawiajmy o radiu. Bo znowu sięgam do książki i to jest tym razem strona 173 i to znowu jest dokument. To jest dokument założycielski w pewnym sensie. Audycji Bielszy odcień blusa. Autorzy Jan Chojnacki i Wojciech Mann, audycja emitowana w każdy poniedziałek 15.05-15.45. Przeszliśmy z pierwszym ocieniem bluesa przez wszystkie możliwe chyba pory ramówkowe, no, poza porankiem, bo szczęśliwie nikt nie wpadł nigdy na pomysł, żeby bluesa grać na dzień dobry, ale tak mniej więcej właśnie od, od 14.00 aż do 23.00 to przez te... 41 lat rzucało nas po antenie, a czasami wyrzucało nas też z anteny, jak przychodziło takie, co, co nie lubiło. No i rzeczywiście w 71 roku się to się zaczęło. Wojtek już wtedy był na, na dobre, no, jeszcze nie aż tak słynnym, no, ale niewątpliwie radiowcem uznanym. Ja miałem dużą kupkę bluesowych płyt. Zrodził mi się pomysł na, na taką prezentację i na dzielenie się z bliźnimi moją radością muzyczną, czyli ten tytuł, pierwszy odcień bluesa. No i, i powstał taki manifest napisany na maszynie do pisania który został jakoś przez Wojtka przefiltrowany przez ówczesną dyrekcję. No i, i tak to się potoczyło. No, przez pierwsze pięć chyba lat na zmianę coś tam pisaliśmy i, i, i głównie Wojtek zresztą to prowadził, bo ja nie miałem jeszcze karty mikrofonowej. Potem Wojtek troszkę wyjechał w świat i długo nie wracał, więc to już spadło na mnie. No i tak, to, tak zostało do, z niewielkimi przerwami. Do dzisiaj, 41 lat, pierwszy odcinek bluesa, zapraszam w każdy, no prawie w każdy czwartek o 22.05. Bo dzisiaj, ten dzisiejszy czwartek to nie będzie. Dzisiaj jest o 12.00. Ja jeszcze, pozwoli Pan, zacytuję, bo tutaj jedno zdanie wydaje mi się szczególnie smakowite, bo rozwijane jest koncepcja audycji. I ostatnie zdanie jest takie, komentarz słowny w formie przystępnej gawędy zawierać będzie informacje faktograficzne, a także własne refleksje autorów. Na marginesie tychże informacji, magister Chojnacki zajmie się stroną historyczno-rodowodową, magister Mann współczesnością. No coś, coś trzeba było napisać, no, żeby to tak wyglądało poważnie. Bardzo no. profesjonalnie Aha. to brzmi. Jeszcze mi się przypomniało takie, to mi Paweł Sztąpkę niedawno dopiero powiedział, że ponieważ no, głównie Wojtek jednak tu na początku chodził z tymi tekstami do, do, do tego kierownictwa, żeby oni tam te stemple stawiali yy, i mnie, mnie mało kto widział, to tak po korytarzu chodziła taka, taka plota, że Chojnackiego to w ogóle nie ma. man sobie dopisał hojnackiego, żeby więcej kasy zgarnąć. Ale to Bielszy Odcień za to też nie jedyne pana radiowe doświadczenie. I tu kolejny materiał dźwiękowy. Refleksja na dziś. Kochani, tak sobie myślę, czy to możliwe, żeby czysta bawełna była brudna? To oczywiście nie tylko dla orłów, refleksja na dziś. Dzisiaj y, dowiedziałam się od Pana, że, że powstawał ten program w pokoju numer 15 tutaj przy Myśliwieckiej. W pokoju numer 15 na parterze. E, tam spotykaliśmy się i to były fantastyczne godziny, bo przychodziliśmy każdy z jakimś tam fragmentem czegoś, to, co sklecił, wymyślił. Ale no, głównym twórcą jednak był Grześ Wasowski i, i, i Wojtek. No i te parę godzin raz na miesiąc, kiedy powstawała kanwa audycji, no to były wspaniałe towarzyskie spotkania. Myśmy się chyba no, dużo lepiej bawili wtedy niż, niż wtedy, kiedy realizowaliśmy samą audycję. Nawiązaliśmy taką, taką nić porozumienia. Troszkę pewnie no na, na bazie tego, co, co już wspominałem, tu wim ze Słonimskim robili z tą swoją taką zupełnie odjazdową i, i niepasującą do, do niczego estetyką, no fantastycznie było, no, no się skończyło, nie ma, nie będzie. Żal, bo nie możemy nawet tego jakoś powtórzyć w formie. Znaczy nie można tego wydać, bo, bo praw by się nie, nie pozyskiwało do tych wszystkich nagrań, które były ilustracją muzyczną. No, a z ilustracji muzycznej to się nie daje. A nawet jakby się dałoby z ilustracji muzycznej, to Grzesiek Wasowski by uznał, że to się nie daje No i to się wszystko by rozlało. A ja byłem tam głównie, z, z rolę odgrywałem słoja, który mówi. No, to Był pan też prowadzącym... Parodię wielkiej gry Elka Gra. I stąd zostało pytanie. Która aktorka ma syna? Pamięta pan odpowiedź? Nie. Julietta Masina. Jeszcze jeden fragment, dopóki nie mamy wersji. To był oczywiście wersję. żart Grześka Wasowskiego. Z ostatniej chwili. Wczoraj, tuż po obiedzie, nieznani sprawcy wmurowali w cokół pomnika zasłużonego koksownika tablicę Mendelejewa. I to na razie tyle, reszta za chwilę. Na swojej stronie internetowej pan się tak przedstawia: Jestem Janem Chojnackim zwanym Baobabem. No i co z tego? Baob... To jest... Nie wyciągnie pani ode mnie y, źródło słowa. Znaczy, no, nie wiem, jak to nazwać, ale y, jest tutaj chyba jeden, jedyny tylko gość, mówię, Wiciu, ty pamiętasz, dlaczego jestem baobabem, ale też proszę... No, Janek, ale wiesz, nie wiem, czy tu nie zdradzę no, głębokiej tajemnicy, skąd powstało. No właśnie ona jest za głęboka, Wiciu, dajmy spokój. Tak. No, spuśćmy zasłonę milczenia. Zbyt głębokich tajemnic nie zdradzajmy, ale pan się trzyma tego przydomka, pseudonimu i on się też pojawia na tej płycie. To był kaprys 64-latka, Spełniłem wiele swoich marzeń w życiu. Jednym z niespełnionych było nagranie płyty i wprowadzenie nagrania na czoło list przebojów. Dokonałem nagrania i wprowadziłem na pierwsze miejsce listy przebojów Radia Kraków. Dziękuję Antoniemu Krupie, który to zrobił. Zdetronizowałem wówczas samego Maleńczuka z pierwszego miejsca. Z okazji 64-lecia nagrałem utwór słynny When I'm 64, Lenon McCartney, autorzy. Na okoliczność tej mojej potrzeby i kaprysu zinstrumentował to i zaaranżował mój znakomity przyjaciel Andrzej Emol-Kowalczyk. I teraz poddam Państwa niezwykłej próbie, mianowicie z towarzyszeniem zespołu The Vintage All Stars, ja jako baobab wykonam własnym aparatem gębowym utwór When I'm 64. kopilował płytę Jan Hojnacki. Tak było we wtorek wieczorem w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Audycję przygotowali Zofia Sylwin, Sylwia Hej, Jacek Gładkowski, Tomasz Budkiewicz, Bogdan Koziupa, Grzegorz Rutkowski i Katarzyna Borowiecka. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Mediamarkt. Zrób zakupy. Shell gola i zgarnij kasę. Na przykład notebook HP z procesorem Intel Celeron i systemem Windows 10 za jedyne 1149 zł. Mediamarkt.pl Upały to nie są żarty. Osłabienie. Złe samopoczucie, ciągłe pragnienie Sama woda nie wystarczy Potrzebujesz elektrolitów i glukozy Jest na to sposób Dzięki zawartym składnikom Litorsal zdrowit w postaci tabletek musujących Szybko gasi pragnienie Nawadnia i utrzymuje Prawidłowy poziom płynów i elektrolitów Podczas upałów Litorsal to dietetyczny środek spożywczy Dostępny w aptekach Litorsal, elektrolity na ratunek w upały Karo, jak rozpoznajesz to naprawdę świeże? Moim zdaniem muszą być świeżo zerwane Od jutra w Lidlu świeże polskie jabłka kosztują tylko 1 zł za kilogram Pyszne polskie jabłka za 1 zł Ryneczek Lidla po prostu świeżo Żegnamy reklamy Tu program trzeci Polskiego Rawia Czwartek, 26 maja Jest 13 Anna Zaleśna-Sewera zaprasza na serwis trójki jest pozew przeciwko Polsce. Komisja Europejska kieruje go do unijnego trybunału, bo Warszawa nie wprowadziła przepisów o gwarancji depozytów bankowych. Stolica Grecji sparaliżowana, protestują pracownicy komunikacji miejskiej. Procesje na ulicach, dziś w kościele katolickim święto Bożego Ciała. Dzieci były bardzo podekscytowane, już od wczoraj zbierały kwiatki, różyczki. Czym dla Pana jest to święto? Wspaniałe, Boże Ciało. Bardzo ważne dla nas, katolików. Komisja Europejska pozywa Polskę za to, że wciąż nie wprowadziła przepisów dotyczących gwarancji depozytów bankowych. O skierowaniu pozwu do Unijnego Trybunału Sprawiedliwości Bruksela poinformowała godzinę temu. Komisja zdecydowała się na taki krok, mimo że prace w Polsce dotyczące wdrożenia dyrektywy są na ostatnim etapie. Chodzi o przepisy z 2014 roku, które zapewniają większą ochronę bankowych depozytów w całej Unii. Utrzymane zostały gwarantowane oszczędności na kontach do 100 tysięcy euro. Natomiast wypłata pieniędzy w przypadku bankructwa banków ma być szybsza i łatwiejsza. Termin wdrożenia przepisów upłynął na początku lipca ubiegłego roku. Od tego czasu komisja wysłała do Polski dwa ponaglenia. Ostatnie w grudniu. Ateny sparaliżowane. Nie kursuje metro, nie jeżdżą autobusy, tramwaje i kolejka elektryczna. Ruszą w stolicy Grecji dopiero około godziny 16. Pracownicy transportu miejskiego nie chcą prywatyzacji państwowych firm. W Grecji zaczyna się kolejna fala protestów przeciwko prywatyzacji mienia państwowego. Tymczasem wierzyciele, którzy wczoraj zgodzili się na odblokowanie kolejnej transzy z programu kredytowego dla Aten, żądają jej przyspieszenia. Kilka dni temu grecki parlament zaakceptował utworzenie funduszu prywatyzacyjnego, który przejmuje kontrolę nad ponad 70 tysiącami nieruchomości, obszarów archeologicznych, rolnych i leśnych w tym kraju. Wśród nich jest prawie 600 wysp, ale także obiekty sportowe, hotele czy porty. Sprzedane mają być także udziały państwa w wielu przedsiębiorstwach. Ich pracownicy obawiają się w związku z tym pogorszenia warunków pracy, ale także wzrostu kosztów życia, jak w przypadku prywatyzacji środków komunikacji miejskiej z Aten. Beata kukiel wrajla Polskie Radio. Pieniądze z prywatyzacji mają pójść na spłatę greckiego długu. Sięga on już 320 miliardów euro. Piraci drogowi nie trzeźwi kierowcy na celowniku policjantów. W długi majowy weekend funkcjonariusze jak zwykle w zwiększonej liczbie czuwają nad bezpieczeństwem na drogach dla tych, co łamią przepisem, będą bezwzględni, zapowiada Dawid Marciniak z Komendy Głównej. Przede wszystkim mam na myśli kierowców, którzy będą zbyt szybko jechali, którzy będą stwarzali niebezpieczne sytuacje na drogach, i oczywiście wobec kierowców, którzy zdecydują się wsiąść za kierownicę pod wpływem alkoholu, nie będzie litości, nie będzie taryfy ulgowej dla drogowych piratów. Zbyt duża prędkość to wciąż jedna z najczęstszych przyczyn wypadków na polskich drogach. Setki wiernych idą ulicami polskich miast, miasteczek i wsi. Dziś uroczystości Bożego Ciała. W Katowicach procesja przeszła głównymi ulicami miasta do Archikatedry Chrystusa Króla. Całą rodziną przyszliście. Tak, tak. Dziewczynki były bardzo podekscytowane. Już od wczoraj zbierały kwiatki, różyczki. W zeszłym roku byliśmy po raz pierwszy z dziewczynkami. No i piękne. Bardzo piękne. Panie. Jakie kwiatki były w tym koszyku? Kolorowe. Jak długo zbierałeś? Wczoraj. Podobała się uroczystość? Tak. To jest zieleń z ołtarza przeciw piorunom, ogniom. Za mu się to trzyma zawsze. Czym dla Pana jest to święto dzisiejsze? Wspaniałe. To jest Boże ciało. Bardzo ważne dla nas, katolików. I lubię przychodzić tu jak... Tak jeszcze mogę tak, bo las, ale przyjdę pomału. Ponieważ źle chodzę, bo mam 90 lat. Póki jeszcze żyję i mogę przyjść, to przychodzę. Z uczestnikami procesji w Katowicach rozmawiał Łukasz Kałuża. 5 milionów euro ma kosztować naprawa szkód spowodowanych przez osunięcie ziemi w centrum Florencji. Ziemia zapadła się tam wczoraj. Władze miasta przyznają, że zawinił człowiek, a w Rzymie niektórzy wiedzą nawet kto. Gigantyczna wyrwa długości 200 metrów opróżniona została już z wody i samochodów. Woda nie pochodziła z pobliskiej rzeki Arno, lecz z miejskich wodociągów. Pęknięcie rury o średnicy 70 cm jest bezpośrednią przyczyną wypadku, w którym nikt nie odniósł najmniejszych nawet obrażeń. Nie ucierpiały pobliskie zabytkowe kamienice. Z wodą są jeszcze pewne kłopoty. Burmistrz Florencji Dario Nardella zapowiedział Ustalenie kto ponosi odpowiedzialność za nadzwyczajne wydarzenie. W politycznym Rzymie słyszy się już nazwisko Matteo Renciego. Obecny premier do marca 2014 roku był burmistrzem Florencji. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. To był Serwis Trójki. Do końca dnia słonecznie, gdzie niegdzie pojawią się chmury. Na południu i w centrum przelotne opady deszczu i burze z gradem. Towarzyszyć im będzie porywisty wiatr. Na krańcach zachodnich 25 stopni, w centrum 24, na południu 22, a nad samym morzem 20. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Zapewne wielu z Państwa marzyło o tym, by zostać komentatorem. I ten stary rodzinny nóż wbija się w bochen staropolskiego chleba. I tnie, tnie, a ostry jest jak zęby mureny. Dociera już do samej skórki. Czy skórka to wytrzyma? Nie wytrzymała! Jest! Jest! Odpada pajda świeżego pieczywa! Teraz jest na to szansa. Każdy będzie mógł spróbować swoich sił jako komentator czynności codziennych. W nagrodę najlepsi otrzymają bilety na mecz Polska-Ukraina w czasie Euro 2016. Konkurs w sobotę po godzinie 8 w audycji zapraszamy do trójki. Sponsorem konkursu i fundatorem nagród jest KIA. Oficjalny partner UEFA Euro 2016. Autopromocja. Zapraszamy. Do reklamy. Kto pomagał Ci stawiać pierwsze kroki? Kto nauczył mówić pierwsze słowa? Kto zawsze Cię wspierał i był przy Tobie w najtrudniejszych momentach? Kto wciąż troszczy się o Ciebie jak o dziecko, pomimo tego, że już nim nie jesteś? Dzień matki, tuż, tuż. Pomyśl o prezencie i podaruj mamie Zdrowital. Suplement diety Zdrowital dzięki unikalnej kompozycji wyciągu zżeńszenia, witamin i minerałów zwiększa witalność organizmu, poprawia kondycję fizyczną i psychiczną. Dostępny w aptekach na terenie całego kraju. Zdrowital. Podaruj energię z głębi serca. Supermarket Piotr i Paweł. Kilki! I jeszcze sukienka, tego, która żółtecznie żółta? Cena? Czy niebieska. A po co ty się tak stroisz? Super napoje przyjechały na promocję. I jako super cena muszę się z nimi super prezentować. W tym tygodniu super napoje. Dwulitrowa Pepsi tylko za 2 zł. i 99 groszy, a półtora litrową wodę mineralną Muszyna, Skarb Życia, kupisz za jedyne 99 groszy. Najlepszy supermarket Piotr i Paweł, jeszcze taniej niż myślisz. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca nowa płyta zespołu IRA. My. Mocne gitarowe brzmienia, nastrojowe utwory, jedność, siła, energia. Na płycie wielki hit. Wybacz. Polecają. Gazeta.pl, CGM i Top Gitar. Album My zespołu IRA. Do kupienia w sklepach muzycznych, salonach sieci Empik oraz na empik.com i sklep polskieradio.pl. Pomyśl, o ile ciekawsze byłyby nasze podróże, gdybyśmy wcześniej mieli napęd 4 Active Control. Tak jak w nowym Tiguanie. Przejazd przez ośnieżone Alpy byłby jeszcze większą frajdą. Z dala od utartych szlaków. Okej, okay, zmieniam ustawienia i ruszamy w nieznane. Nowy Volkswagen Tiguan z 4 Active Control to więcej niż innowacyjny napęd na cztery koła. To wolność realizowania pasji w każdych warunkach. Przekonaj się podczas jazdy próbnej, że doskonałość to dopiero początek. Volkswagen Żegnamy reklamy Trójka Program trzeci Polskiego Radia Soul Muzyka duszy Zaprasza Hirek Wrona Till I let my heart there I heard some old-time singing By old-time folk one day That started the joy bells ringing And drove my burdens away It was an old-time meeting With the old-time us bench I heard singing, praying, and preaching I tried to spirit it to a It struck me from the crown of my head And ran down to the sole of my feet I believe what the preacher said And Jesus met me at the mercy seat Right now his word is a lamp to my path A light along my way When trials I must meet He help me to win the praise. He promised to go with me When the way gets dark and rough, I know he's coming with me Thank heaven, that's enough That's enough yeah, that's, I need. that's enough, all That's enough Dzień dobry Państwu, w audycji Soul Muzyka Duszy wita niezwykle serdecznie Hirek Wrona. Rozpoczęliśmy nagraniem Barego Cunningtona, który jest liderem jednego z najwybitniejszych gospelowych chórów w Filadelfii. Przygodę ze swoją muzyką rozpoczął od gry na fortepianie w wieku zaledwie trzech lat. Gdy był starszy, oprócz asystowania różnym dyrygentom, pobierał również lekcje instrumentalistyki u samego Juliana Konobala Adderleya. I dziś... Tak jak wskazał nam Barek Carrington, bohaterem będzie muzyka gospel. Gospel, który jest obok bluesa, korzeniem całej współczesnej muzyki popularnej i postaram się to Państwu dzisiaj udowodnić. What? Be I'm going to home. I'm going to home. I'm going to home. That so after a while, the warfare's over. I won't have to bow. No more love. I won't have to shed. No more tears. No more giving up. The right for the wrong. I'm going to speak for soul. Then I'm tiny. I ain't go there. I ain't go there. 31 on home. And I out. And a die out. And a die out. I'm going home. Then I got to go. Then I got to go. My you finish down here. And I got to go. Zespół, który wykonał ten utwór nazywa się The Five Blind Boys of Alabama. Mówię nazywa się, bo cały czas działają i wydaje mi się, że to może być najdłużej działająca grupa wokalna w historii muzyki popularnej, bo swoją działalność rozpoczęli, uwaga, uwaga, w 1944 roku i kontynuują ją do dzisiaj. Mają na swoim koncie pięć statuetek Grammy i ponad 60 wydanych albumów. Spośród ośmiu koncertujących muzyków, czterech z nich jest niewidomych i do nich właśnie odnosi się nazwa zespołu. A wracając do muzyki gospel, to nazwa pochodzi od słów God i Spell, co oznacza dobrą nowinę, czyli Ewangelię głoszoną o zbawieniu w Jezusie Chrystusie. Korzeni gospel sięgają XVI wieku czasów niewolnictwa. Bowiem szacuje się, że do połowy XIX wieku do Stanów Zjednoczonych przywieziono, uwaga, około 15 milionów afrykańskich niewolników i elementy ich kultury zaczęły się rozprzestrzeniać po całych Stanach Zjednoczonych, a jednocześnie łączyć z muzyką, która została przywieziona z Europy. No dosyć gadania, to jest audycja muzyczna. Prawda, że znakomita. No w końcu nie każdego można nazwać królową muzyki gospel. Albertina Walker była artystką wielu talentów, piosenkarką gospel, pisarką tekstów, autorką, aktorką, a także działaczką społeczną. I we wczesnych latach 50. założyła swój własny zespół The Caravans do którego zaangażowała zaprzyjaźnionych artystów z innej grupy, The Robert Anderson Singers. I szybko się okazało, że nowy zespół jest prawdziwą kuźnią wokalnych talentów. Stąd też do Albertiny Walker przylgnęło określenie star maker, czyli odkrywczyni. Talentów. Tutaj jeszcze jedną rzecz mogliśmy zaobserwować, bardzo charakterystyczną dla muzyki gospel, mianowicie call and response, czyli metoda zawołań i odpowiedzi. Polega to na tym, że lider zgromadzenia inicjował śpiew za pomocą zawołania, a reszta, czyli chór w tym przypadku i zespół Karavans odpowiadali. I tak skonstruowana jest mniej więcej cała muzyka gospel. Kiedyś, w dawnych czasach, jeszcze w czasach niewolnictwa, Jeden z niewolników nawoływał, zrzucał jakiś tekst, ci którzy pracowali odpowiadali mu, ale był to też sposób porozumiewania się pomiędzy sobą na polach bawełny. Ale to długa historia. Czas na tę, która, którą uznaje się za najważniejszą śpiewaczkę gospel, Mahalia Jackson. Mahalia Jackson, operująca bardzo mocnym kontr-altem, legenda muzyki gospel, uznawana jest za jedną z najbardziej wpływowych wokalistek, piosenkarek wszechczasów. Mahalia była zarazem aktywistką, pilnie działającą na rzecz praw człowieka, ale nagrywała przede wszystkim muzykę. Nagrała ponad 30 albumów argumentując dokonany przez siebie wybór gospel, czyli muzyki Boga, miała kiedyś powiedzieć to muzyka daje mi nadzieję. Z bluesem jest tak, że gdy skończysz śpiewać, nadal go czujesz. I słowa te właściwie wyjaśniają, co tak naprawdę znaczy dla Amerykanów blues i feel blue i gospel. come to thee I've been in need. My whole was oppressed of my sinfulness Renewed my strength out my nickel deep oh, all long is it I who portrayed thee today forgive my sin nagraniem zatytułowanym Oh Lord is it I, Mahali Jackson towarzyszył The Falls Jones Ensemble. Trzeba jeszcze wspomnieć o tym, że około roku 1770 czarnoskórym niewolnikom w Ameryce nadano prawo do tworzenia własnych kościołów zapatrzeni i zafascynowani chrześcijaństwem rozpoczęli tworzyć własną odmianę tej religii na terenie Stanów Zjednoczonych. I w tych kościołach, nie mając właściwie dostępu wówczas do żadnych instrumentów, pamiętajmy, że to blisko sto lat przed dekretem Lincolna znoszącym niewolnictwo, zaczęli wykorzystywać instrumenty, które przywieźli z sobą z Afryki, albo które zapamiętali, o których z przekazów własnych ojców, dziadków, czyli instrumenty perkusyjne. Ale, żeby uatrakcyjnić swoje nabożeństwa, zaczynali również tańczyć. Później to się nieco zmieniło, zwłaszcza po wojnie stesyjnej, kiedy czarnoskórzy, czarnoskórzy mieszkańcy Ameryki otrzymali mnóstwo instrumentów po rozpad, rozpadniętych orkiestrach wojskowych i zaczęli grać jazz, ale wtedy jeszcze tego nie mieli. No i jeszcze doszedł później jeden instrument, ale to już w XX wieku organy Hamonta. Ale to już zupełnie inna historia. Yes, I'm going to walk, walk. Jeżeli państwo rozpoznali ten głos, to mogą być państwo zaskoczeni, skąd Little Richard wziął się w muzyce gospel. A no stąd, że ją po prostu śpiewał, co słyszeliśmy. I lata 60. to z kolejny krok w rozwoju e, tego gatunku, a Milky Way, Wide Way, który Little Richard nam tak pięknie zaśpiewał, to gospelowy standard autorstwa Landersa Coleman'a i w 1947 roku nagrał ją pewien kwartet z Baltimore i piosenka zyskała tak olbrzymią popularność, że sprzedała się w nakładzie miliona egzemplarzy. To trochę przypomina się historia nam tutaj z filmu Braci Cohen, bracie, gdzie jesteś? W 1960 roku tenże utwór zarejestrował Elvis Presley. A trzy lata później Little Richard nagrał swoją wersję i umieścił ją na albumie Milky Wide Way Need Him. Oczywiście albumie pełnym muzyki gospel. He's To cudowne nagranie wykonali staple, staple Singers, czyli zespół założony przez Roebucka, Popsa, Staplesa, czyli tatusia, w którym śpiewało, śpiewała czwórka rodzeństwa. Ich największe przyboje pojawiły się w latach 60. i 70. nagrywali dla legendarnych wytwórni Stax, ale tak jak większość afroamerykańskich wokalistów zaczynali od wykonywania właśnie muzyki gospel, która była dla nich naturalna, bo prawie wszyscy, yy, ci najwięksi śpiewali w chórach gospelowych, o czym jeszcze dzisiaj będziemy mówili i co Państwu pokażę. Yy, największą karierę, jeśli tak możemy powiedzieć, yy, z całego rodzeństwa zdobyła, yy, zrobiła Mavis. trouble I've see nobody knows my sorrow nobody knows the trouble I've See, glory, hallelujah. hallelujah. Sometimes I'm up, sometimes I'm down. Oh yes, Lord. Sometimes I'm almost leveled to the ground Oh, yes, yes, Lord Nobody knows the trouble I see Nobody knows but Jesus Nobody knows the trouble I've seen Glory, hallelujah If you get there before I do Oh, yes, Lord Tell all of my friends I'm coming on too Glory, hallelujah Nobody knows the trouble I've seen Nobody knows but Jesus Don't nobody know the trouble I've seen Glory, hallelujah Seen nobody knows but Jesus. No, no, nobody knows. Trouble, I've seen glory, high. hallelujah. Oh. Nobody knows trouble I've seen. Nobody knows my sorrow. No, don't nobody know the trouble I've seen. Glory, hallelujah. Ooh. Hey, my Lord. Yeah. Nobody knows. Nobody knows. Well, well, well. Uh, nobody but Jesus. Nobody but Jesus. Nobody but Jesus. He knows all about it. Cudownie zaśpiewała Mavis Staples, której głosem zachwycił się Sam Prince i nagrywał z nią zresztą. A na organach Hammonda zagrał przepięknie Lucky Peterson. Utwór pochodzi z albumu Spirituals and Gospel dedicated to Mahalia Jackson, którym to amerykańska wokalistka, czyli Mavis Staples, Yy. Yy. oraz yy, członkini tego rodzinnego zespołu Staples Singer, o którym wspominałem, postanowiła złożyć hołd yy, wielkiej yy, Mahali Jackson. I jeszcze warto wspomnieć dwa zdania o instrumencie, który słuchaliśmy. Otóż organy Hamonda zostały zbudowane w latach 33-34 XX wieku przez dwóch amerykańskich inżynierów, Lorenza Hamonda i Johna P. Hanerta. I oczywiście odniosły olbrzymi sukces. Zresztą od początku były przystosowywane do tego, stworzone z myślą o ich pracy w świątyniach, przede wszystkim w kościołach chrześcijańskich. Jak składa się ten, z czego składa się ten instrument, nie będę Państwu opowiadał, bo to bardzo skomplikowane. Być może kiedyś Wojciech Karolach zawisał do nas do studia i ten mistrz nam o tym wszystkim opowie. A teraz chciałbym wrócić do wątku, o którym już Państwu wspominałem, że większość największych wokalistek, śpiewaczek, soulowych, funkowych, popowych rozpoczynała w chórach gospelowych. Oto przykład pierwszy. Wow! teraz konkurs i zadał pytanie, ile lat miała Arita Franklin, bo bez trudu ją państwo przecież rozpoznali, czyli królowa muzyki Soul. Ile lat miała, kiedy nagrywała ten utwór? To pewnie niewiele osób odpowiedziałoby poprawnie. Otóż miała 14 lat, zaledwie 14. Piosenka pochodzi bowiem z jej debiutanckiego krążka zatytułowanego Songs of Fate który został zarejestrowany podczas jej występu w New Bethel Baptist Church, którego pastorem był ojciec Arety Franklin, słynny kaznodzieja, Reverend C. L. Franklin. They said you make it so far, uh, uh. and ever since they said it, it's been hard but never mind the night you had to cry Cause you had never let it go inside you work real hard and you know exactly what you want and need so believe and you can never give up you can reach your goals just talk to your soul and Piękna, niezwykle pięknie śpiewająca, niezwykle zdolna Jolanda Adams, dziewczyna z Teksasu. Która jest też producentką muzyczną i w 2009 roku znalazła się na pierwszym miejscu najlepszych wokalistów gospel minionej dekady według magazynu Billboard. I ten sam magazyn okrzyknął jej album Mountain High, wall -E low najlepszym w rankingu nowych płyt gospel. I Believe, Jolanda Adams, która wprowadziła nas w świat współczesnej muzyki, która łączy w sobie i gospel, i pop. A będzie jeszcze i także również jazz. No właśnie Kim Gave me I'm telling you that's what the Lord has done for me uh, For the many ways that you made I, Thank you, uh -huh, Jesus uh, Keeping me day by day I wanna say Thank you, uh, well, Jesus Tell me, do you really mind if I testify Thank you, uh -huh, Jesus About the Lord being my full supply Thank you, I'm telling Jesus. you is me. And I have no choice He's gonna get my crazy Gotta get Jesus on the main line Tell him what I want Call him friend and I tell him exactly what I want This time I'm not only asking I'm trusting for what I want, want. You've done for me. for me. You've been my shoulder. Yes, you've done that for, for me. me. And I wanna praise you. That's what he's done. What you've done for me. For me. Oh. Oh, that's what he's done. What you've done for, for me. And I say oh. done for, for me. me. Kim Barrel zwykła określać swoją muzykę mianem jazz gospel. Karierę wokalną rozpoczęła stosunkowo późno, bo w roku 89 szybko jednak zaczęła być porównywana do samej Ellie Fitzgerald i nazywana Elą Fitzgerald tej właśnie generacji. Do wpływu ma wpływ na takie wokalistki i przyznają się zresztą one same do tego, że Kim Barrel miała na nich wpływ jak Jessica Simpson, sama Beyoncé No Fate Event, które bardzo szanują Kim Barrell i zresztą popełniały z nią wspólne nagrania, podobnie jak Kelly Price czy R. Kelly. Kim Barrel w Polsce prawie kompletnie nieznana, wielka amerykańska, współczesna wokalistka gospel i soul. W Polsce również śpiewa się i to naprawdę znakomicie muzykę gospel. Słowo chętni rzucić. I zamiast myśleć złotą myśl Wolą bez ryzyka Serwować ci Lecz między słowem O pogodzie Zaskoczyć czyjaś czujność Może Nie dalej jak w południe przedwczoraj Na własnej skórze poczułeś to Powiedz jak to jest I sama ci treść Nową siłą niespodzianie poświecacie. Powiedz co Rozwiązanie chętny wybierasz je Tak przypadkowy goniec nagle Zwiazd, w miarę twej zostaje. Yeah. Otóż się przy drugim człowieku, obecny ich. 千 Zapraszamy do reklamy. Myśląc logicznie, jeśli chcesz zdobyć najnowsze technologie, możesz brać udział w konkursach. Robić to częściej. Witamy w wielkiej grze. Udało się! Dziękujemy za udział w konkursie. Prosimy spróbować ponownie. I płacić za to rachunki. A myśląc technologicznie, skorzystaj z 50 rad w Saturnie. I kup na przykład telewizor LG Ultra HD 49 cali. Technologia HDR Pro klasa A, za 3899 zł, tylko do 1 czerwca. Saturn radzi. Myśl technologicznie. Saturn, technologia tak ma. Zapytaliśmy przechodniów, jakie plany mają na weekend. Ja będę tankował. Oj, coś czuję, że nieźle popłynę. A ja z koleżankami na wieczór, panieński. Jak widać na weekend mamy różne plany. Za to na następny dzień tę samą perspektywę. No kac! I co zrobić? Już dziś kup w aptece Riposton, bo na kaca sama woda to za mało. Stosując Riposton oprócz wody dostarczasz elektrolity utracone po spożyciu alkoholu, które lepiej pomogą nawodnić organizm oraz glukozę, żeby szybciej stanąć na nogi. Riposton to prawdziwa riposta na kaca. Czerwone maki na Monte Cassino. Armia Andersa, Polski Radio Pl. Niemcy na cały świat głosili, że forteca Monte Cassino jest nie do zdobycia. Zdrowia, że polscy będą się bić ze wspólnym wrogiem o oswobodzenie swojej ojczyzny. Ojciec do końca życia żałował, że nie mógł więcej ludzi stąd wyprowadzić. Myśmy go nazwali polskim Mojżeszem, który wyprowadził nas z domu niewoli.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 Elektrolity na ratunek w upały. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. czwartek 26 maja. Minęła 14. Anna Zaleśna-Sewera zapraszam na serwis trójki. Jeszcze dziś możliwe wznowienie rozmów w Centrum Zdrowia Dziecka. Dotychczasowe negocjacje dyrekcji ze strajkującymi pielęgniarkami kończyły się fiaskiem. Lewandowski, Piszczek i Rybus dołączają do kadry na Euro. Są już warłamowi na zgrupowaniu. Po południu będą trenować zresztą piłkarze. W serwisie też o mamach i ich święcie. Na początek jednak informacja z Wrocławia. Jest trzymiesięczny areszt tymczasowy dla Pawła R. podejrzanego o podłożenie bomby w autobusie miejskim w stolicy Dolnego Śląska. Decyzję w tej sprawie podjął Wrocławski Sąd Okręgowy. Więcej o tym w kolejnych serwisach Trójki. Porozumienia brak. Strajk pielęgniarek w Warszawskim Centrum Zdrowia Dziecka trwa już trzecią dobę. Nie Niewykluczone, że po południu rozpocznie się kolejna runda negocjacji. Dotychczasowe nie przyniosły kompromisu. Pielęgniarki domagają się wypłaty zaległej części podwyżek obiecanych w ubiegłym roku przez resort zdrowia oraz zwiększenia obsady na oddziałach. We wtorek odeszło dłużek pacjentów. W pełnej obsadzie pracują m.in. na patologii noworodka i na intensywnej terapii. Zapewniają, że ich protest nie wpływa na bezpieczeństwo pacjentów. Z powodu niskich zarobków z pracy zrezygnowało 12 pielęgniarek w szpitalu w Białogardzie w województwie zachodniopomorskim. Powodem decyzji pielęgniarek były niskie płace i warunki pracy, wyjaśnił Słowomir Majszak, przewodniczący zarządu regionu Pobrzeże po NZZ Solidarność w Koszalinie. Problem pielęgniarskich zarobków dotyczy całego kraju, odpowiada Witold Jajszczok, grzecznik spółki Centrum Dializa, która dzierżawi szpital w Białogardzie. Dodał, że warunki pracy płace się nie zmieniły i nie będzie negocjacji z pielęgniarkami w sprawie nowych, a ich decyzja nie zakłóca i nie zakłóci pracy szpitala. Zapewnił, że 1 czerwca wznowią działalność oddziały chorób wewnętrznych oraz anestezjologii intensywnej terapii. Decyzję podjęło szefostwo placówki. Takie też było zalecenie wojewody, by z początkiem miesiąca oddziały znów przyjmowały pacjentów. W piśmie do szefa zachodniopomorskiego oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia dyrektor szpitala poinformowała, że skompletowana została załoga i zwróciła się o uchylenie decyzji w sprawie zawieszenia pracy oddziałów. Aleksandra Kubczyk, Radio Koszalin. Tajemnicza śmierć wysokiego rangą oficera służby kontrwywiadu wojskowego. Ciało mężczyzny znaleziono wczoraj na terenie powiatu miejskiego. Na razie nie wiadomo, wiadomo niewiele, bo służby nie wydały do tej pory żadnego komunikatu. Daniel Niezdropa z miejskiej policji odsyła do prokuratury. Tutaj to już wszelkiego rodzaju ustalenia. Prokurator wojskowy będzie państwu udzielał. My nie mamy dostępu do tych informacji. Informację o śmierci oficera kontrwywiadu potwierdził rzecznik Ministerstwa Obrony Narodowej. Zmarły mężczyzna był prawdopodobnie podpułkownikiem SKW. Najważniejszy orzeł wylądował Robert Lewandowski już w Arłamowie. Kapitan reprezentacji Polski dotarł na zgrupowanie śmigłowcem razem z Maciejem Rybusem i Łukaszem Piszczkiem. O szczegółach nasz specjalny wysłannik. Na kilka minut przed przylotem jeszcze z pokładu śmigłowca Lewandowski umieścił informację na Twitterze. Czas zacząć przygotowania do Euro 2016. Chwilę później maszyna pojawiła się nad głowami kibiców i dziennikarzy z lądowisku. Lewandowski Piszczek i Rybus wyskoczyli ze śmigłowca, przesiedli się do Meleksa i ruszyli w ochroniarzy w stronę hotelu. Za nimi pognały tłumy kibiców, którzy nie mieli okazji na bliższe spotkanie z piłkarzami. Wieczorem na zgrupowanie dotrze jeszcze Grzegorz Krychowiak. O godzinie 18:00 reprezentacji czeka trening. Arłamów Adam Malecki. Laurki, kwiaty i najlepsze życzenia dla mam, bo dziś ich święto. To okazja, by podziękować za miłość, troskę i za milion innych rzeczy. Kocham mamę za to, że się ze mną bawi i że mnie tuli. Kocham moją mamę dlatego, że mnie wychowuje. Mi daje całusy, czy tule mnie i mi zbiera kwiatuszki. Troszczy się o mnie i chodzi ze mną na spacerki, kocha mnie. I jeszcze życzenia dla mama. Żeby była zdrowa i żeby chodziła już do pracy. I żeby miała dużo ubrań Życie mojej mamie, żeby w domu miała mniej pracy i mogła ze mną grać w gry planszowe. Mamo, mamo, dziś jest święto Twe, bardzo chcę, byś się wiedziała, że... Dzień Matki obchodzony jest na całym świecie, w Polsce 26 maja, w Norwegii na przykład w każdą drugą niedzielę lutego, a w Indonezji 22 grudnia. I to wszystko w tym serwisie trójki. W słoneczny na południu, w centrum i na zachodzie. Tam pojawią się chmury, przelotne opady i niewykluczone także burze z gradem. Na razie od 20 do 25 stopni, od 8 stopni na Podlasiu do. To, to w nocy: od 8, na Podla, od 8 stopni na Podlasiu do 11 w centrum i 13 na dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Leszek Możdżer powiedział o tym miejscu. Tu po trawie chodzi się na palcach, by nie przeszkadzać pięknie zasłuchanym w muzyce. Spytają Państwo, gdzie to jest? Chętnie odpowiem. W Poznaniu nad Jeziorem Strzeszyńskim. Trójka na Enter na Festiwalu. Interdyscyplinarnej uczcie dla uszu i oczu. Zapraszam na specjalną audycję podsumowującą festiwal dziś od 22 do północy. Do usłyszenia, Mariusz Owczarek. Sponsorem audycji jest sprzedawca prądu Enea. Zaprasza na Enter Enea Festival. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Z dekretu Napoleona w hipermarketach Carrefour panować mają jakość i niskie ceny. Zatem ćwiartka kurczaka ma kosztować 3,69 za kilogram, a polskie pomidory tylko 3,99 za kilogram. Oferta ważna do 30 maja. Carrefour. To wszystko dla ciebie. Europejska Stolica Kultury Wrocław 2016 zaprasza na cały czerwiec we Wrocławiu. Dziesiątki niezwykłych wydarzeń, wystaw, koncertów i atrakcji kulturalnych przez cały miesiąc. Między innymi Poczuj Wrocławskie Flow, Dzień Spektakularnych Wydarzeń nad Odrą, Koncert Davida Gilmura. Mecenasem występu jest Bank Zachodni WBK, Kultura na Widelcu, Hiszpańska Noc Carmen, mega widowisko operowe. Szczegóły na www.wrocław2016.pl ale niskie ceny. W Media Ekspert przeceny z okazji Dnia Dziecka, smartfony, tablety, laptopy i wiele innych prezentów w super niskich cenach. Media ekspert. włączamy niskie ceny! Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Prawie 7 minut po godzinie 14. Artur Andrus, witam Państwa razem z Michałem Jakubikiem, który audycję zrealizuje. Proszę Państwa, pierwsza piosenka w naszym spotkaniu będzie nawiązywała do ostatniej wiadomości przedstawionej przed chwilą w serwisie. I pomyślałem sobie, że wybór piosenki rozpoczynającej spotkanie w takim dniu jest oczywisty. Tak oczywisty, że aż się tej oczywistości przestraszyłem, ale potem sobie pomyślałem, nie bójmy się oczywistych wyborów. Pomyślałem sobie jednak, że pewnie koledzy też dzisiaj wpadli na ten sam wybór i nadadzą tę piosenkę, że to nie jest może bardzo oryginalne, a potem sobie pomyślałem, że wszyscy sobie pomyślą, że wszyscy nadadzą i nikt nie nada. No to ja nadam jako rozpoczynającą naszą audycję. Akademia Rozrywki. Ona jedna dostrzegała W durnym świecie tym jakiś ład. Własną piersią dokarmiała, o czym lekiem zalewała. Wychowała jak umiała. A gdy wyjrzał już człek na świat, wziął swój los ręce dwie i nie w głowie mu było, że nie ma ja, u mamy ciepły piec, cichy kąt nie ma ja, u mamy kto nie wierzy, robi błąd, nie ma ja, u mamy cichy kąt, ciepły piec nie ma ja, u mamy kto nie wierzy, jego rzecz. A tymczasem człeka trawił spać nie dawał mu taki mus żeby sadłem się nie dławić lecz choć trochę świat poprawić nieraz w trakcie tej zabawy Świeży na łbie zabolał guz człowiek jadł z okien kit, lecz zanucić mu było wstyd. Nie ma ja, ku mamy, ciepły piec, cichy kąt nie ma ja, mamy kto nie wierzy, robi błąd, nie ma ja. Umamy, mamy, cichy kąt, ciepły piec nie ma ja, u mamy, kto nie wierzy, jego rzecz. Te porywy, te zapały Jak świat światem się kończą tak Że się wrabia człek pomału W ciepłą żonę, stół z kryształem I ze szczęścia ogłupiały Nie obejrzysz się nawet jak W becie już ktoś się drze, Komu nawet nie w głowie że Nie ma ja umany ciepły pies Cichy kąt, nie ma jak umany kto nie wierzy, robi błąd Nie ma jak, mamy Cichy kąt, ciepły piec Nie ma jak, mamy. Kto nie wierzy, jego rzecz nawet gdybyśmy wszyscy naraz, wszyscy prezenterzy radiowi wpadli na ten sam pomysł, żeby dzisiejsze audycje zaczynać od tej piosenki, to co? To dobrze by było, bo to tak piękna piosenka, że warto by ją było w tym dniu, ze szczególnymi życzeniami dla wszystkich mam nadawać się w radiu. Łatwo przy okazji opowiadania o mamie i o tym, jak się za nią tęskni, wpaść w jakąś przesadę, w jakiś patos, a tu jest napisane przez Wojciecha Młynarskiego, który tę piosenkę przed chwilą zaśpiewał bardzo precyzyjnie bardzo spokojnie i tak jak to powinno być napisane nie ma jak umamy, mamy Wojciech Młynarski oczywiście, że ten temat będzie się pojawiał w dzisiejszym wydaniu Akademii Rozrywki będziemy się wzruszać tym świętem i naszymi mamami ale też będziemy sobie na ten temat żartować od czasu do czasu kabaret szum, a potem Marta Bizonie proszę państwa są różne matki Matka natura, matka polka, matka wynalazków, matka pietruszki, ale wszystkie matki są jedne. Standardowa mama przytuli, pocieszy, pomoże. A ta już tutaj zadeptała, już tutaj zadeptała! Tu kto? Proszę! Zer Mamo, wychodzę za mąż. Dobrze, tylko weź klucz. <głos> Mamo, za mąż wychodzę. Tylko się panna nie spóźni. Mamo, słuchaj mnie, wychodzę za mąż. Tylko wychodzę i wychodzę! Swoją drogą mogłabyś sobie kawalera wreszcie znaleźć. No przecież ci mówię, że wychodzę za mąż. Ojciec wie? Jeszcze nie. To się go zapytaj. Jak ci pozwoli, to możesz wyjść. Ale najpierw chciałam powiedzieć tobie. Oczywiście, wszystko na mojej głowie. Pretensje później też do biednej matki. Ale ja nie mam pretensji, o nic cię przecież nie pyta. Pewnie! Nie pytaj! Nie twoją matkę! Boże święty, na co mi to było? Małżeństwo, dzieci, dom, sprzątanie, Boże! Nigdy, córciu, nie chódź się na takie życie. Nogę weź. Ale zdaje się, że coś chciałaś. Nie nic, idę do sklepu kupić ci coś. Nic. O której wrócisz? Nigdy. Tylko się nie spóźnij. Boże. Ach mamą być ach mamą, to prawie jest to samo, co w kopalni na przodku, pracować przy młotku. Ach mamą być ach mamą, to prawie jest to samo, co w kopalni na przodku, pracować przy młotku. Jeszcze oczu nie otworzę, a już palec w oko włoży życia mego cud i treść. Mateuszku jeszcze chwilę spójrz, mamusia ledwo żyje w odpowiedzi Drugi palec w drugie oko wkłada malec Więc się wyczołguje z wyrka, by nakarmić mego synka By ten cud mój i sens życia już zaprzestał swego wycia Gdy do kuchni się doczołgam, już z lodówki Chcę wyciągać czekoladę, córka malka, ma księżniczka, ura kociarka. Lecz spokojnie patrzę na to. Czekolady wyjadł tato wczoraj w nocy, to rzecz pewna. Nic nie znajdzie, ma królewna.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 Kiedy z łóżka się wynurzy, nieprzytomne dziecko duże, też śniadania się domaga. W nocy spadła wina twaga! Krzyczy i chce już z lodówki, poczek wyjąć i parówki. Nad obsianką wciąż narzeka. To łamanie praw człowieka. I W Helsinkach przy fundacji Chcę dochodzić swoich racji Lecz namiętne moje buzi Dochodzenie praw tych studzi Ach mamą być, jak mamą Mamo To być. prawie jest to samo Co w kopalni na przodku Pracować przy młotku Ach mamą być, jak mamą To prawie jest to samo Co w kopalni na przodku Pracować przy młotku po śniadaniu dzień jak co dzień, wciąż na przodku z młotkiem w głowie, co wybija rytm w mozole. Szkoła, teatr, dom, przedszkole. Mówią, że minęły czasy dumnych przodowników pracy. Ja przekraczam normę, wierzcie, o procentów. 100 i 200. Mam przecież dużo gorzej Niż dziewczyna na traktorze Bo nikt mną się nie zachwyca Chociaż jestem przodownica A wieczorem znów to samo Mamo, żono, żono, mamo Kocham tę gromadkę mą Lecz najmocniej kiedy śpią Ach mamą być, ach mamą to prawie jest to samo, co w kopalni na przodku pracować przy młotłach. Ja mamu, to prawie jest to samo, co w kopalni na przodku. Ach, mamą być, ach, mamą, to prawie jest to samo, co w kopalni na przodku pracować przy młotku. Ach, mamą być, ach, mamą, to prawie wszystko to samo, co w kopalni na przodku pracować przy młotku. I Ach, mamą być! Mamą być! Mamo, jest mi za gorąco! Mamo, jest mi za zimno! Ach... Mamą być mamą być mamą być mamą być, mamą być, mamą być, mamą być. mamą być, mamą być. Mamą, mamą, mamą, mamą być. Mamą być. Musisz uspokajać te dzieci. Mów do nich grzeczno, miło, ładne. I do mężczyzn. I żyjesz w nierealnym świecie, wiesz? Idź do tego swojego teatru, gwiazdą jedną. Przestań mówić, że ty pieszesz, to pralka pierze, nie ty. Tutaj jest dom, prawda, i kuchnia, i łazienka, i gary, wiesz? I dzieci, masz dwójkę. dzieci, ci chciałaś mieć rodzinę? To masz rodzinę. Cały czas pracuję i myślę, rozumiesz? Bo planuję twoją przyszłość. Rozumiesz? I naszą. odezwał się, zatroskany ojciec na koniec. Zawsze, kiedy ta piosenka pojawia się na naszej antenie, piosenka w wykonaniu Marty Bizoń Cudownie Matką Być, a pojawia się co jakiś czas, odzywają się na przykład do akademia.rozrywki panie, które bardzo się z tym utworem identyfikują. Mężczyźni rzadziej, ale kobiety bardzo często się odzywają po tej piosence. Akademia.rozrywki.małpa.polskieradio.pl to kolejny utwór ze specjalnymi życzeniami dla wszystkich mam z okazji ich święta. A za chwilę będzie taki wątek długo weekendowy. W kolejności usłyszą Państwo piosenkę, w której Jaromir Nochawica w trzech językach, bo po czesku, po słowacku i po polsku zaśpiewa o tym, co pić, a czego nie pić, Potem kabaret Jurki w kolejnym odcinku serialu Usłysz, by zrozumieć, o czymś takim, czym można zakąszać, zakąszać się chyba powinno powiedzieć, zakąszać to, o czym wcześniej będzie śpiewał Jaromir Nochawica. No i na koniec też taki długo weekendowy wątek w piosence Czystych Jaguza, o tym, co zjeść po tym, jak już się zakąsi. Bo chyba tak się to powinno odmieniać. E, w, jeszcze nawiązując do występu Jaromira Nochawicy, który za chwilę na naszej antenie się pojawi, chciałem Państwu przypomnieć, że... Na początku lipca Jaromir wystąpi w dwóch dużych amfiteatrach, sporo osób się tam zmieści, zatem z wyprzedzeniem informujemy Państwa o tych dwóch koncertach, bo wiemy, że miłośników twórczości Jaromira Nochawicy jest w naszym kraju sporo i może tak zaplanują sobie wakacyjne wyjazdy, żeby zajrzeć. 1 lipca Jaromir Nochawica występuje w Amfiteatrze Opolskim w Narodowym Centrum Polskiej Piosenki, a 3 lipca w Sopocie w Operze Leśnej. Pierwszy lipca 3 lipca można się spotkać z Jaromirem Nochawicą na dwóch jego koncertach, dużych koncertach w Polsce. A teraz można się z nim spotkać u nas. Pijte wodę, pijte pitną Píte vodu, píte pitnou vodu, píte vodu, ale peteru. rum. Peter, vodu, píte pitnou vodu, píte vodu, ale peteru rum. Píte vodu, píte pitnou vodu, píte vodu, ale peteru. Jeden smutný jaj z Był na pátem násobiští ajer konia Huba se mu zlepila Dizy lokomotiva ho zapila Pijte vodu, pijte pitnou vodu Pijte vodu a ne pijteru Pijte vodu, pijte pitnou vodu Pijte vodu a ne piteru. W rodzinie u Becheru, Becherów kupiło kliwą ze Peru, Proto wsi becheri Becherzy, ma i traple z jatra ma apaterzy. Pitę wodu, pitę, pitę wodu, a wodu, píte píte vodu, ale piteru. Pitę píte wodu, pitę, pitę wodu, pitę wodu, ale Peteru! Są z Polską, a potem z są nie a potem znajdujemy się w Polsce, a potem znajdujemy się Jesteśmy chłopcy z Warszawy, jeździmy po za rok, potem do ostrawy. 4 litry wodki, a mnóstwo piw. Bardzo fajny kolektyw. Pił píte wodu, wodę, pytą wodu, wodę, wodu, wodę, ale Piteru. tę. Píte wodu, wodę, pił wodę, wodę, ale Piteru. Jedna paní pani w Ameryce, strapniła się przewelice. Wypila na Exrum a pobliła im bili duma. Piję wodę, piję pitnou vodu píte, wodę ale piter. Piję wodę, piję pitną vodu piję wodę ale piter. Piję wodę, piję vodu wodę, piję wodę ale piteru. Piję wodę, piję pitną wodę, ale Jurki przedstawia Usłysz, by zrozumieć Witam Państwa bardzo serdecznie i witam naszego Pana Profesora. Witam Pana, Panie Redaktorze i Państwa przed radioodbiornikami. Panie Profesorze, Tak. proszę nam powiedzieć, jakież to słowo przygotował Pan do zrozumienia? Żotkiewka. Tak. I mamy to pierwsze żo. żo. Oczywiście wiele wspaniałych polskich wyrazów zaczyna się od sylaby żo, tak. prawda? Żożoba. A przede wszystkim słowo żona tak. to jest pierwsze słowo na żo, tak. które przychodzi nam do głowy. Żona, czyli ostoja, fundament. Wałek w kuchni. Czyli to jest taki symbol oparcia, prawda? Taka laska marszałkowska. I dalej mamy... Tkie. Wydaje mi się, że tkie pochodzi z języków, panie profesorze, południowych. To jest takie i miękkie jednocześnie i jednak napełnione słońcem. Słońce, jakąś tak. zabawą, jakąś, tak. jakimś szaleństwem. Tak, tak. Przykład... Coś między Chorwacją a Finlandią. Właśnie, mówi się czasami miękkie, ale powinno brzmieć miękkie. Powinno bo być. kiedyś mówiło się miękkie i to jest pewien archaizm, ale słowo miękkie zamieniło się w twarde miękkie. miękkie? I teraz mamy twarde miękkie zamiast miękkie miękkiego, miętkiego prawda? Tak. I zostaje nam końcowe w k, no i w k oczywiście to jest język polski na mur beton, prawda? Dziada, pradziada. Na przykład y, pewien wokalista kiedyś śpiewał nie płacz e w k, e w k, tak. to e oznaczało przywołanie, hej, ty, e, ty, tam, ty, nie płacz w k, bo tutaj... Nie ma czasu na twoje łzy. I to w kasu sugeruje nam, że chodzi o jakąś osobę. Jeśli kogoś wyłamy, E, to prawdopodobnie on jest dla nas ważny, bo chcemy się z nim skomunikować, Oczywiście. porozmawiać. Tak jak z psem pasterskim. To jest jakaś ważna osoba, z którą chcemy się spotkać. spotkać tak. Więc może spróbujmy podsumować to słowo. Rzodkiewka, czyli coś, co jest pewnym fundamentem, fundamentem oparciem. jest po imprezie jest twarde mimo swej lekkości i mięsa. Rętkości, tak. Z którym chcemy się spotkać, jak już żona nas odprowadzi do domu. Dziękuję bardzo. To wszystko, co przygotowaliśmy na dzisiaj. Ja jeszcze tylko pana zapytam, z czym się panu tak prywatnie kojarzy słowo rzodkiewka? Z kaprysem sąsiadki. Koniec. Historia zwykła, rzekłbym banalna Niewielka knajpka, koło świętajna Ona brunetka, za barem zgrabna A przy stoliku on I on zamawiał tatara Tatara, tatara, tatara I on zamawiał tatara Tara, tatara A on zamawiał tatara tatara, tatara, tatara a on zamawiał tatara tatara, tatara ta, a zegar bije, tatar i setka marszczył się klient, więdła, brunetka przez całe lata, setka i tatar i ten dwuznaczny ton gdy on zamawiał tatara ta ta ra on zamawiał ta-ta-ra ra ta A on zamawiał ta ta ra ta ra ta ra ta A on zamawiał ta-ta-ra ra ta ra Zionek. Spełniło się co niespełnione Barmankę pojął ktoś za żonę A on pozostał sam Na próżno wołał tatara Tatara, tara, tatara Nikt mu nie podał tatara Tara, ta, tatara Na próżno wołał tatara ta, Tatara, tara, tatara Nikt, nie Nikt mu powie. nie podał Tatara, tara, tatara Czas na egzystencjalną puentę Czyj chłopie chwilą w knajpce niewielkiej Proś o tatara setkę i rękę Bo w tym jest cała rzecz By ktoś ci podał tatara na stare lata, tatara, zaśpiewasz wtedy, tatara, tara, tatara. Gdy ktoś ci poda, tatara, tatara, tatara, tatara, zaśpiewasz wtedy, tatara, tatara, tatara. Z całego serca, tatara, tatara, tatara, tatara. Zaśpiewasz wtedy ta-ta-ra, ta-ra-ta-ta-ra. Raz, dwa, trzy, ta ta proszę. Ta-ta-ra, ta-ta-ra, ta-ra-ta-ta-ra. Zaśpiewasz wtedy ta ta ra ta, ta ra ta-ta-ra. Jeszcze na chwilę wrócę do cyklu Usłysz, by zrozumieć Kabaretu Jurki. Z Kabaretem Jurki od pewnego czasu regularnie spotykają się Państwo w Akademii Rozrywki i pomyślałem sobie, że jeśli chcieliby Państwo nie tylko usłyszeć, ale i zobaczyć Kabaret Jurki, to mam dzisiaj taki świąteczny upominek, najnowsza płyta DVD z programem Album Rodzinny Kabaretu Jurki. Tak na święta, na długi weekend, na Dzień Matki, w prezencie od Akademii Rozrywki. Jak zdobyć tych kilka egzemplarzy, które mam dla Państwa odłożonych? Proszę teraz zadzwonić. 22 i 7 trójek, pierwszych kilka osób, które się do nas dodzwonią, powiedzą, że lubią Jurki, że chcą koniecznie mieć taką płytę. Do tych pierwszych kilka osób od nas w upominku te Płytę otrzyma. A teraz e, ciąg dalszy filozoficznych rozważań, bo do takich również się e, na takie również się zdobywamy w Akademii Rozrywki. Odpowiedzi na pytanie, jak żyć? Co to jest życie? W ogóle w trzech utworach teraz Państwo usłyszą. Katarzyna Żak najpierw zaśpiewa, potem Kabaret Zachodni w kolejnym odcinku swojego radiowego serialu i Andrzej Ozga. Jak żyć, co to jest życie? Proszę uważnie posłuchać, i sami Państwo znajdą odpowiedź odpowiedzi na to pytanie. Co kraulem, to żabką dni, w te dni cudne, bębenek rytm tłucze, więc pumek z pouczeń precz, od nas precz, bo dla nas zabawa konieczność i kontrakt na wieczność, a reszta niedorzeczność. Ze spiżu, w szczerości negliżu Świat się toczy I żadnych wyrzeczeń I chleb się sam piecze I wciąż płoną oczy Jest ścianka, fotograf Dla fama, autograf Niech sobie ma człowieczyna Bębenek, rytm wali Nie mieści się w skali Oto my nie bywali. Przyciążę życia. Radośnie. Ciśnienie wciąż rośnie nam totalnie Nie widzi już tłuszcza, że tłuszcze opuszcza Ktoś nieodwracalnie, gdy siwa kostucha Mu syczy do ucha ciebie Twój czas odszukał w ciszy ze srebra Bęben już nie gra, bo swoje już odstukał Siąże życia, krem de la krem. Przystanek zachodni. Prezentuje kabaret zachodni z Zielonej Góry. Gościmy dziś z wywiadem na planie serialu Zwyczajne Życie. Są ze mną aktorzy Łukasz i Ania, czyli serialowi Paweł i Kasia. Asia. Przepraszam, Łukasz i Ania, czyli Paweł i Asia nie, Dzień. nie, Tasia. Dzień dobry. Dzień dobry. Czy możecie zdradzić naszym słuchaczom, co wydarzy się w najbliższym odcinku? Wiesz, atmosfera na planie jest naprawdę fantastyczna. Reżyser nas bardzo wspiera mm -hmm, i mm -hmm. zawsze możemy do niego podejść. Okej, okej, Łukaszu. Ale czy mógłbyś powiedzieć naszym słuchaczom, co wydarzy się w najbliższym odcinku? No, ale niestety nie, bo to jest tajemnica. A, rozumiem. Może chociaż powiecie, co z serialowym bronkiem, naszym ulubionym serialowym bronkiem? No, my nie możemy za wiele zdradzić. Ale chociaż... No, powiem tylko, że nadal leży na intensywnej terapii A? i w tym odcinku odwiedzi go matka. Świetnie. Na pewno się ucieszy. Może uchylisz chociaż rąbek tajemnicy? Umrze. Oj, Bronek? Nie, nie Bronek. Umrze jego matka. W czasie odwiedzin ubronka spadnie ze schodów na głowę. No, ale nic więcej nie powiem. Czyli zniknie twoja największa rywalka w tym serialu. Tak, właściwie można tak powiedzieć. A prywatnie, Aniu, jakieś plany, nowe projekty? No, yy, zamierzam nagrać swoją autorską płytę. Świetnie, nie wiedziałem, że umiesz śpiewać. No ja też nie, ale wiesz, przyszła propozycja i ja pomyślałam, czemu nie, czemu nie skorzystać? No kiedy? No powiedz mi kiedy, jak nie teraz. No Przecież tak. my się starzejemy. Uczaszu, słyszałem, że przytyłeś specjalnie do tej roli. Eee, nie. Słucham? Nie. Aha, być może to nieprecyzyjna informacja, być może chodziło o jakąś inną rolę, yy, na przykład w teatrze, może przytyłeś do jakiejś roli w teatrze na przestrzeni lat? Nie. nie. Nie, czyli, nie, czyli, że nie, czyli może Ania. Aniu, czy ty przytyłaś do tej roli? No, można powiedzieć, że tak. Aha, czyli można powiedzieć, czyli to ty czy moglibyście poradzić naszym słuchaczom, jak przeżyć zwyczajne życie? Po co chodzić, ładować się w kłopoty. Lepiej usiąść przed telewizorem i obejrzeć nasze zwyczajne życie. No, no No właśnie, o to chodzi, że i dzięki temu nasze życie będzie zwyczajne. Bo przecież my robimy to o was, dla was. I tego właśnie wam życzę, żebyście byli zwyczajni. To Do zobaczenia na ekranie. zobaczenia, 20.23. Szekspira, tego Williama. Życie to scena, na scenie dramat. My na widowni ściśnięci w rzędach, a po tej scenie Hamlet się szwenda. Od pierwszej chwili wszyscy już wiemy, gość ma ze sobą pewne problemy. I choć kto może, to go pociesza, to ten skubany chodzi i miesza. Życie to scena, jak ja znam życie, to musi skończyć się Mordobicie Wchodzi Ofelia, panienka klasa, nie dość że chętna, to jeszcze kasa Podszedłby do niej, no. Szepnął jej słówka, a ten jak gada, to z trupią główką, jak raz sam na sam. Był z nią, to musiał Kolcem do lodu dźgnąć Jej tatusia Po czym swą własną matkę Brać on próbował Nadrętwą gadkę Życie to scena Jak ja znam życie To musi skończyć się mordowicie. Nic więc dziwnego Nawet rodzina Myśli jak być się sokim syna, wyjścia nie mając Radzą ze smutkiem, no, no, no, czy zarżnąć drania, czy podać mu trutkę Wreszcie ktoś mądrą podsuwa radę za zatrutym końcem, się w zadek. Co nas nadzieją pewną napawa, że się pomyślnie zakończy sprawa to scena jak ja znam życie to musi skończyć się mordowiciem. bo jeśli nawet zdołał ujść trudce, my go w kulisie dorwiemy wkrótce damy mu wycisk pamiętał żeby nie z nami takie być albo nie być a jak skończymy z tym jednym draniem jeszcze Szekspir dostanie dostanie niech ma na przyszłość, na nas baczenie. A reszta niech już będzie milczeniem. Życie to scena. Ja... Taką optymistyczną pieśń o życiu napisał i zaśpiewał Andrzej Ozga. Hamlet, taki tytuł nosi ten utwór. Za 20 minut usłyszą Państwo na naszej antenie zestaw prawdziwych wiadomości, ale teraz my możemy sobie pozwolić jako audycja rozrywkowa na przedstawienie Państwu wiadomości zmanipulowanych, wymyślonych, nieprawdziwych. Zmanipulowane, wymyślone przez Łukasza Szweda. Członkowie organizacji Kwiaty we włosach z Parzystokopytnej w Podkarpacko-warmińsko-sądecko-pomorskim protestują przeciwko nazywaniu negatywnych postaci w utworach literackich i filmach czarnymi charakterami. Według aktywistów słowo czarny stygmatyzuje i może powodować niezdrowe skojarzenia, zwłaszcza wśród emerytów, młodzieży i recydywistów. Patronem akcji został Zawisza Czarny. Miał miał! Zjazd dusicieli w Przasnyszu. Do miasta zjechali z całego świata dusiciele. Wśród gości jest Alejandro Payero, twórca dusznej atmosfery w madryckich klubach nocnych oraz Marian Kwiatkowski, wielokrotny dusiciel, samobójca i aparat. Ze Stanów Zjednoczonych przybył do Przasnysza Romano Prodis Ramirez, cierpiący na duszności, a z Rosji Siergiej Sergejewicz Długołapcow, który usiłował udusić niedźwiedzia polarnego. Miau, miau. W warszawskim metrze od następnego miesiąca pobierane będą dodatkowe opłaty za korzystanie ze schodów ruchomych. Wjazd na górę na większości ze stacji będzie kosztować 3 złote, a zjazd na dół o złotówkę mniej. Wprowadzenie tych opłat ma sfinansować program społeczny warszawskiego ratusza pod nazwą Sprawny Starzec, zachęcający seniorów do aktywności fizycznej. Miau, miau. Komisja Europejska w trosce o zachowanie zasad demokracji w naszym kraju nakazała przeprowadzenie niezbędnych reform. W toalecie publicznej na dworcu centralnym w Warszawie oraz przystosowanie jej do potrzeb osób z chorobami układu pokarmowego. Według komisji osoby te były dotąd dyskryminowane przez babcię klozetową, która żądała od nich dodatkowych opłat za skorzystanie z przybytku. Miau, miau. A teraz zapraszamy Państwa na powtórkę z rozrywki przygotowaną przez Andrzeja Zakrzewskiego. Zaczniemy od monologu Stefana Friedmana, który przedstawi Paweł Galia. To będzie monolog z cyklu Pogoda, potem tango z wodą w ustach, zaśpiewa Marian Kociniak. A jeszcze później Pamiętnik Młodej Lekarki. Ewa Szumańska i Jan Kaczmarek. To jest nagranie z 1995 roku. Taki odcinek o wizycie w poradni wakacyjnej. Młoda lekarka jako ekspertka w sprawach wszystkich udziela porad dotyczących wypoczynku wakacyjnego. Może komuś z Państwa się przydadzą te porady przed planowaniem swojego tegorocznego wypoczynku wakacyjnego. I zakończymy akcentem muzycznym, góralskim. To będzie piosenka z płyty Andrzej brandt i Przyjaciele. Pogoda dla każdego i dla Ciebie też. Jak najuprzejmi dobry wieczór się z Państwem. Pogoda będzie jak Mariola, piękna i zapraszająca na łono. To czas wycieczek i wędrówek, bo taką porę zafundowała nam przyroda. Ja osobiście nie lubię, jak mi ktoś funduje, bo potem zostaje dług wdzięczności. Miałem kolegę, zafundował mi raz rurkę z kremem, czy tort beżowy, nawet nie pamiętam. Ile ja musiałem być mu wdzięczny. Najlepiej tort zrobić samemu w domu, a rurkę nabyć u hydraulika, bo jak mawiali fachowcy, nie ma takiej rury, której nie można było detkać, nawet z kremem. A co do aury, to palce lizać. No, nie mogę wyjść z tych słodyczy. Ale kto nie jest słodyczy, ten się w towarzystwie nie liczy, jak mawiała pewna dama, że rejąc chałwę na przyjęciu u księcia bańbuły. Nisz leci Wzwyż, potem opadnie I może być szkaradnie Chyba, że się zatrzyma na wschód od Radzymina Tam jest atmosferyczny wyż demograficzny Dzieci się rodzą jak za dotknięciem czarodziejskiej pałeczki Opady sporadyczne, wiatry rytmiczne z południa na północ i nazad, czyli z powrotem. Temperatura poniżej średniej, średnia poniżej krajowej, zachmurzenie częściowe, wilgotność mokra, ciśnienie w słupku. Słupek niestety do wymiany. I myśl ludowa, bo z okolic Miechowa. Nie drzyj pierza z Katarzyną, ani mordy też. Lepiej leszy z nią pod pierzyną i się z tego ciesz. Co mogę do tego dodać? Chyba tylko, że nie, pierzyna piszemy przez RZ. Do widzenia się z Państwem. Cały drżę, wiem co chcę, już przygasły światła Zaczną grać, muszę stać, sprawa nie jest łatwa Żeby tak jeszcze wrak nie był taki wielki Naraz tuż grają już ręka do butelki Tango z wodą w ustach Jak to przyjemnie, kiedy jama nie jest pusta Gdy chłodna woda, pociąg słach ciecze Ogniste tango wcale mocno tak nie piecze Tango z wodą w ustach Ta woda się odbija we mnie, a ja w lustrach Więc koł śmiech, grzeb i zdech I wszyscy w ryk Tak jeszcze tanga Nie tańczył nikt Przerwa w grze, dalej drżę Taką mam naturę Lubię to tańczyć, bo zgrawną mam figurę Słychać flet, a więc wnet Na środek wystrzelę. Jeszcze raz zrobię pa Prosto głową w belę Tango z wodą w ustach Jak to przyjemnie, kiedy jama nie jest pusta Gdy chłodna woda po cieczy, ciecze Ogniste tango wcale mocno tak nie piecze tak Tango z wodą w ustach Ta woda się odbija we mnie, a ja w lustrach Więc koło śmiech, byś zdechł i wszyscy w ryk. Tak jeszcze tanga nie tańczył nikt Ciężko mi, nie mam krwi Odpłynęła z głowy To był rzut, but kaput Nie ma innej mowy Grają znów, a mnie dwóch Wyciąga do szatni Biorę łyk, mieszam szyk By po raz ostatni Tango z wodą w ustach Jak to przyjemnie, gdy jama nie jest pusta Gdy chłodna woda Po dziąsłach cieczy Ogniste tango wcale mocno Tak nie piecze Tango z wodą w ustach, ta woda się odbija we mnie, a ja w lustrach, więc go śmiech, jakże mi zdech i wszyscy bryk, tak jeszcze tanga nie tańczył nikt, jak Boga kocha. Będąc młodą lekarką, która zrobiła przepierzenie ze styropianu, żeby oddzielić naukę od działalności usługowej, wszedł raz do mnie pacjent z ciupagą w ręcach, Dzień dobry, pani doktor. do poradni wakacyjny. Proszę za przepierzenie i na taburet. Gdzie się pan notabene wybiera? Notabene w góry, albowiem, jak mówi nasze przysłowie, człowiek z człowiekiem się nie zejdzie przy naszym rozdrobnieniu partyjnym, ale człowiek z górą i owszem. Słusznie. Zaraz panu zapodam profilaktykę. Otóż, jak się idzie do góry, to wysiada serce, a jak w dół, to kolana. To co robić? Chodzić po równę, najlepiej po krupówce. Zanotowałem. Góry rzutują również na tarczycę, która przeradza się w wól. wól? O kurcze, a jak się zabezpieczyć? Nic prostszego. Zadam panu małą narkozę. Eee! Wykonam rutunowy zabieg. I zeszyję cadgutem. I już się panu nic nie przerodzi, bo właśnie zręcznie usunęłam tarczycę. Faktycznie, dziękuję stukrotnie. Oszczegam również, że jak pan pójdzie na halę, to może pan napotkać owce i barany luzem. To mnie mnie straszne, bo już raz byłem na manifestacji w Warszawie. Chyba, że tak. Nie radziłabym natomiast lekceważyć zjawiska wiatr halny. Owocuje on takim roztrzęsieniem nerwowym, że może pan popaść w szał i zadziałać kryminogennie. O skórko, ja to co mam robić, jak zawieje? Położyć się na wznak i nie oddechać. Zanotowałem. Czy może mię również zagrozić nawiz, a w następstwie inflacja znaczy się lawinia? Pewnie, że może. Zwłaszcza, jak chłopstwo zrealizuje swą politykę rolną i BGŻ. W górach natomiast mogą panu zagrozić ruchy górotwórcze A Skubane. a jak oni działają? W jednym miejscu się wypiątrza, a w drugim zapaduje I jak pan będzie wtedy po drodze, ho ho, to lepiej nie mówić To może ja raczej pójdę na wczasy do Laśniczówki? Nie, szkoda by było tej usuniętej tarczycy Zresztą ruchy górotwórcze są podobnież powolne A. i mogą Pana nie dopaść w czasie urlopu. No to dziękuję za udaną obdukcję i kładnę należność na parapecie. Pół melona. Pół melona, tak. Żegnam wylewnie. Góry nasze, góry, na straży pragniem stać. Po wyjściu pacjenta zlikwidowałam przepierzenie i schowałam styropian do szafy na wypadek sztrajku. Gdy nagle zwrok mój padł na parapet, pacjent okazał się niestety jednostką dosłowną i położył na nim przekrojoną połówkę melona z importu. E, poradnia wakacyjna ma, jak widać, swe odblaski i swe cienie. Do usłyszenia. Za no chłopcy w mnie. Uroda. To piosenka z płyty Moje pocieszenie. Andrzej Brandstetter z przyjaciółmi. Piosen... Płyty, na której obok Andrzeja Brandstetera wystąpili Hania Chowaniec Rybka, Basia Gąsienica Giewont. Piosenki w aranżacjach Adam... Adama Sztaby, Łukasza Sztaby. Ja mam dla Państwa jeszcze w upominku, takim świątecznym upominku, kilka płyt z piosenkami góralskimi w wykonaniu artystów Fundacji Andrzeja Brandstetera Pro Artis. W tej sprawie proszę pisać do akademia.rozrywki małpa i kilka egzemplarzy tych płyt rozlosujemy wśród naszych świątecznych słuchaczy. Do akademia.rozrywki małpa zdążył się dopisać pan Cezik z trasy, informując dokąd jedzie, ale przy okazji przypomniał mi o piosence bezbarwnych, o mamo. Niestety dzisiaj nam się już nie zmieści. Mogę państwa tylko odesłać do internetu. Proszę sobie wpisać hasło bezbarwnych o Mamo i piosenka kolejna na temat dzisiejszego dnia pojawi się w Państwa zasięgu, a pan Cezik informuje, że jutro występuje w Okonku, pojutrze w Mrozach. Być może ktoś będzie mógł się na żywo z nim spotkać w czasie tych występów. I jeszcze się wzruszymy troszeczkę mamą, piosenką, mamie dedykowaną, właściwie córce. Napisał tata Andrzej Sikorowski, patrząc jak jego córka Maja Sikorowska spogląda na swoją córkę. Czyli to taka piosenka wielopokoleniowa. I na dzień mamy, i na dzień taty, i na dzień dziadka, i na dzień dziecka. Maja Sikorowska śpiewa. Bardzo Państwu dziękuję. Do usłyszenia. Obudziłam się nad radem. Nie wiem, co się ze mną dzieje. Myśli jeszcze mam zaspane Sama się do siebie śmieje Ktoś mnie we śnie tak dotyka, Jak mnie nie dotykał I sączyła się muzyka Jakby z gdzieś do raju drzwi Jakby z gdzieś do raju drzwi. I przechadzasz się po niebie. jeśli dasz Raz na życie taki sny, Warto wierzyć w Ciebie. Tyle książek przeczytałam, A tu ciągle słów brakuje. Ameryki odkrywałam, I głową, bo gdzie indziej mogę być. Zastanawiam się na nowo, co też się może tej maleńkiej teraz mić. Co też się może tej maleńkiej teraz mić. Panie nasz, który włosy masz jak lę i przechadzasz się po Dobry sam, warto wierzyć w Ciebie, Panie nasz, który włosy masz jak len i przechadzasz się po niebie, jeśli dasz naszym dzieciom dobry zem, warto wierzyć w Ciebie. promocja. Wieczór świąteczny w trójce z książkami. Po osiemnastej epigonia Spotkanie z autorem Tomiku pod tym tytułem, Wojciechem Węclem, poetą z Matarni. Ten przystanek w Matarni jest niepotrzebny, bo tam nikt nie wsiada. No właśnie głównie wsiada ja i moja rodzina. <grym> A po 21.00 sięgniemy po Cień Eunucha, najnowszą powieść Katalończyka Dział KW. Dzień dobry. Przedstawimy zapis spotkania z pisarzem, które odbyło się 19 maja w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Polecam i zapraszam. Michał Nogaś. Dziękuję. Zapraszamy już dziś.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 Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca nowa płyta Dominiki Barabas Rustykalny cyrk akustyczna, elektroniczna, przekorna nietuzinkowa płyta z przymrużeniem oka polecają gazeta.pl, cgm, Wyspa FM oraz radiowa trójka album Dominiki Barabas Rustykalny cyrk do kupienia w sklepach muzycznych salonach sieci Empik oraz na empik.com i skleppolskieradio.pl Agencja Muzyczna Polskiego Radia zaprasza na koncerty promocyjne Płyty dla Dzieci. Izabyra. Piosenki nie tylko o zwierzętach. Czy hipopotam to 100 kilo sympatii i zero apatii? Na podobne pytania odpowiedzi poszuka Izabyra wraz z dziećmi podczas koncertów 11 i 12 czerwca o godzinie 11 w Studiu Koncertowym imienia Witolda Luczosławskiego. Bilety na koncerty do kupienia na stronie skleppolskieradio.pl oraz godzinę przed koncertem w kasie studia.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 Tu program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 26 maja. Minęła 15. Anna Zaleśna-Sewera. Zapraszam na serwis trójki. Bomber z Wrocławia tymczasowo aresztowany. Jest decyzja sądu. Wicepremier Morawiecki zapewnia, że Polska szybko wprowadzi przepisy o gwarancji depozytów bankowych. To reakcja na pozew Komisji Europejskiej. Sprzed luwru zniknęła słynna szklana piramida. Szczegóły za moment. 22-latek podejrzewany o podłożenie bomby w autobusie miejskim we Wrocławiu najbliższe trzy miesiące spędzi za kratami. Decyzję o areszcie dla Pawła R. podjął wrocławski sąd okręgowy. Wczoraj mężczyzna usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa wielu osób przy użyciu materiałów wybuchowych. Grozi mu dożywocie. Przed sądem podejrzany przyznał się do winy, ale skruchy nie okazał, mówi Tomasz Krzysiewicz z Prokuratury Krajowej. Jego relacja to tylko fakt przyznania się do popełnienia tego czynu, do podłożenia ładunku wybuchowego i skorzystanie z prawa do odmowy składania wyjaśnień. Coś takiego jak skrucha, żal z powodu tego zachowania przez sprawcę jak dotychczas nie były okazywane. Student chemii Politechniki Wrocławskiej jest podejrzewany o to, że tydzień temu podłożył ładunek wybuchowy w jednym z autobusów. Kierowca zaalarmowany przez jednego z pasażerów wyniósł podejrzany pakunek na zewnątrz. Chwilę później nastąpił wybuch. Lekko ranna została jedna osoba. Od tamtego czasu tropili mężczyznę najlepsi śledczy w kraju. Paweł R. został zatrzymany przedwczoraj w Szprotawie w Lubuskiem. Polska uniknie kar finansowych, zapewnia wicepremier Mateusz Morawiecki w Brukseli. Zapowiedział, że rząd w Warszawie szybko wprowadzi w życie unijne przepisy o gwarancji depozytów bankowych. Dziś Komisja Europejska skierowała przeciwko Polsce pozew do Unijnego Trybunału Sprawiedliwości w związku z opóźnieniami w przyjmowaniu tej dyrektywy. Minister Rozwoju zapowiada, że rząd nadrobił opóźnienia bardzo szybko. No Niestety nasi poprzednicy zaniedbali ten temat, bo to wcześniej powinno być już załatwione, ale Rada Ministrów zajęła się tym tak szybko jak możliwe. To jest gruby akt prawny, trudny, skomplikowany, wielowątkowy i zrobiliśmy bardzo szybko przyjęcie tego aktu przez Radę Ministrów i właściwie w ciągu paru tygodni on może być już częścią naszego systemu prawnego. Jeśli tak się stanie, wtedy Bruksela wycofa pozew i sprawa zostanie zakończona, bo Trybunał nie zdąży się nim za nią zająć. Unijna Dyrektywa ma na celu zapewnienie większej ochrony bankowych depozytów w całej Unii. Utrzyma one zostały gwarantowane oszczędności na kontakt do 100 tysięcy euro. Natomiast wypłata pieniędzy w przypadku bankructwa banków ma być szybsza i łatwiejsza. Termin wdrożenia tych przepisów upłynął na początku lipca ubiegłego roku. Wakacyjne podróże znów będą droższe. Cena ropy naftowej idzie w górę. Właśnie przekroczyła psychologiczną barierę 50 dolarów za waryłkę. Na początku roku za baryłkę płacono niecałe 30 dolarów. Dziś europejska ropa Brent kosztowała nawet 50 dolarów i 22 centy. Zdaniem analityków przyczyn wzrostu cen jest kilka. Po pierwsze zmniejszyły się zapasy tego surowca w USA. Po drugie pożary w Kanadzie zahamowały nieco wydobycie. Spadki eksportu odnotowano też w Nigerii, gdzie bojownicy zaatakowali instalacje naftowe. Ale ropa i tak pozostaje względnie tania. Dwa lata temu baryłka kosztowała ponad 100 Dolarów, czyli dwa razy więcej niż dziś. Rafał Motriuk Polskie Radio. Słynna szklana piramida stojąca przed Luwrem zniknęła. To ze sprawą jej twórcy, który opracował projekt na życzenie największego muzeum świata. Francuskiemu artyście ulicznemu street artist udało się wywołać złudzenie, że nie ma szklanej piramidy. Co więcej, poza nią widać ten fragment fasady Louvru, który od czasu jej ustawienia był niewidoczny, bo ją zakrywała. By obejrzeć budynek trzeba było wejść między szklaną bryłę a gmach Louvru. mówi twórca tego pomysłu, który od wielu lat ukrywa się pod pseudonimem J.R. Zacząłem od zera. Przechadzałem się tutaj, obserwowałem, co się dzieje ludzi robiących zdjęcia piramidy. Louvre poprosił mnie, bym wymyślił jakąś instalację. Zacząłem uruchamiać wyobraźnię. Chodziło mi o to, aby doprowadzić tutaj do interakcji ludzi. Artysta wyjaśnia, że jego instalacja jest pewną formą uaktualnienia prac architekta Jochmin Pei, twórcy piramidy. Teraz jego pomysł przywrócił Luwrowi pierwotny wygląd. Za kilka dni wszystko wróci do normy i szklana bryła znów będzie dominowała. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. To był serwis trójki. Do końca dnia słońce na przemian z chmurami, w nocy przelotna opady deszczu i burze miejscami z Gradem. Od 20 do 25 stopni, a w nocy od 8 do 13. Jutro przelotne opady w całej Polsce najwięcej deszczu na zachodzie i nad morzem, na południu i w centrum burze z Gradem. I od 17 stopni nad zatoką Gdańską do 24 na Podkarpaciu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy.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 Witamy w wielkiej grze. Udało się! Dziękujemy za udział w konkursie. Prosimy spróbować ponownie. I płacić za to rachunki. A myśląc technologicznie, skorzystaj z 50 lat w Saturnie. I kup na przykład telewizor Panasonic 3D Ultra HD 55 cali TV Anywhere klasa B za 3799 zł Tylko do 1 czerwca. Saturn radzi. Myśl technologicznie. Saturn. technologia tak ma. W drogariach Natura mamy naturalnie niskie ceny. Teraz kosmetyki do makijażu oczu i lakiery do paznokci aż 40% taniej wybór taki, że wow i naturalnie tanio szczegóły w drogeriach stacjonarnych i na drogerie natura.pl. Szalone dni na orange.pl teraz Samsung Galaxy A5 w specjalnej ofercie dla klientów Neostrady. Zaoszczędzisz Łącznie aż 960 zł przez 24 miesiące. Oferta ważna do 31 maja lub do wyczerpania zapasów. Sprawdź szczegóły i zamów na orange.pl. Wow! W Media Expert przeceny z okazji Dnia Dziecka, smartfony, tablety, laptopy i wiele innych prezentów w super niskich cenach. Media Expert, Włączamy niskie ceny. Kto pomagał Ci stawiać pierwsze kroki? Kto nauczył mówić pierwsze słowa? Kto zawsze Cię wspierał i był przy Tobie w najtrudniejszych momentach?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 Program Trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry, 6 minut, a właściwie sześć i po 15. W tonacji trójki. There's a busker playing on the street, watching all the people meet. The boys and girls are back in Dublin town. Oh, there's young ones there from everywhere From America to God knows where It's just another night in Temple Bar So come on down, out on the town Cause this is where a good time can be found So bring along the old squeeze box, the fiddle and guitar Let's have a good old night in Temple There's a stag do here from Liverpool Chasing hens and all the bull Oh Barney's lashing out the railroad times Ah the Glasgow girls are on the floor and around a round of shots says just been poured It's another crazy night the Temple Bar a busker on the street boys and girls are back In Dublin town Tak, uśmiecham się do wspomnień. Temple Bar, któż go nie zna, kto był w Dublinie, ten na pewno odwiedził. Tym razem nie uda mi się odwiedzić tego Temple Bar, za to spędziłem trochę czasu w sklepie z płytami. No i to jest właśnie kolega Nathan Carter z płyty Stand Up All Night. Myślałem, że to będzie w kierunku, jak, jak już mówiłem o tym, Michaela Bublea, ale on jest bardziej w stronę country oraz taki po prostu irlandzki, tak jak w tym utworze Temple Bar. Anna Regulska, Marek Niedźwiewski. Witamy dzisiaj w Trójce. Pełno niespodzianek od samego rana, jak państwo słyszą. Tonacja przedłużona do dwóch godzin. Będziemy z państwem do godziny 17:00. No i jak powiedziałem, słowo się rzekło mm, Irlandia w muzyce. She a of hope. Never turns the lights down low She can go there if you There are no markings on a country road no stand to show the way back home, but when you get there you won't wanna go I'd frozen over my desire covered up in virgin snow, but when I stand beside her, she virgin She burns like petrol, soap, paper, and fireworks. And I'm burning, yeah, I'm burning. I'm burning so deep that just breathing hurts. I'm melting down in a kind of She likes to lay on. Standard everywhere is our home. Keeps me warm right to my very soul. We get so tangled up, it's hard to know. What is hers and what's my home? Finds at the bottom of an olive bowl. I fools mm. you warm out as I Covered up in virgin snow, but when I stand beside her, she burns. Yeah, she burns like petrol, soap, paper, fireworks. And I'm burning, yeah, I'm burning. I'm burning so deep it's just breathing hurt. I'm melting, darling, In I can't let go. I'm melting, darling. Built in a kind I've frozen all my desires Covered up in virgin snow but when I stand beside her She burns, yeah She burns like petrosol Paper and fireworks And I'm burning Yeah, I'm burning I'm burning so deep It's just breathing hurts I'm melting, darling In a I'm melting, darling I'm melting, running, cool. A ten pan nazywa się Foy Vance i to jest jego nowa płyta zatytułowana The Wild Swan. To niezwykła historia, dlatego że pan ma 42 lata, to jest dopiero drugi jego album. Taki pełny i na dodatek ma rekomendacje Dashirana oraz Eltona Johna jako executive producenta. She Burns, to chyba na singlu się pojawiło. I to jest chyba jedna z najlepszych, jedna z dwóch najlepszych płyt, jakie przywiozłem sobie tym razem z Irlandii. Przypomnę, pan nazywa się Foy Vance, album The Wild Swan. A teraz będzie taka nudziarka, ta Lisa O'Neill, ona właśnie tak nudzi przez całą płytę od pierwszego do dziesiątego numeru. Czyli taka płyta do raczej do słuchania w domu. No ale wybrałem jeden utwór, nasty. He's nasty. He's a nasty, man. He's nasty. He's a nasty man, and he's my man, and he's nice to me. When he's nasty, he's a nasty, nasty man. He's drunk, and he swears he's not. I can see it in his eyes, and the way that he talk, he talk nice to me, he talked nasty, he's nasty, he's a nasty, nasty man. No tak, taka ona jest. Liza O'Neill. Płyta się tytuł Pothole in the Sky. Lisa gra na y, gitarach, na banjo, na ukulele i na fortepianie. Cały zestaw muzyków. Y, Liza O'Neill. Do tego zestawu, który przywiozłem sobie z Dublina, dołączyłem też takie płyty irlandzkie, które grałem ostatnio. Promise that I'll hold you when it's cold out When we lose our winter coats in the spring Cause lately I was thinking I never told you That every time I see you my heart sings as we lived at the carnival Get ourselves to death on a ghost train And just like every Ferris wheel stops turning Oh, I guess we had an expiration date So I won't say I love you, it's too To jest Gavin James i tak się patrzę teraz na jego zdjęcie i myślę, że mogłem go minąć gdzieś na Grafton Street. E, tej historyjki państwu jeszcze nie opowiadałem. To zdarzyło się właśnie podczas mojego ostatniego popytu. Niedaleko Grafton Street, niedaleko tego samego centrum jest taki piękny park, bardzo zielony, do którego wchodzi się przez taką cudowną bramę. No i zmęczony trochę zakupami płytowymi, pomyślałem sobie, pójdę do parku, przypomnę sobie, e, zajrzę do hotelu, w którym mieszkałem półtora roku temu, bo to było za tym parkiem. No idę sobie, idę, zaczęło padać deszczyk i podbiega do mnie e, Hindus, e, prawdziwy Hindus i krzyczy tak, bardzo chciałem pana spotkać. No właściwie pomyślałem sobie, zacząłem się rozglądać, czy to może jestem w ukrytej kamerze. Okazało się, że Hindus ma żonę Polkę i od kilkunastu lat, ponieważ żona jest fanką e, trójki i słucha Markomani, to on też słucha i mówi, wiesz co, nic nie rozumie co mówisz, ale mi się podoba to co grasz. Okazało się, że przyjechał z Bangladeszu, poznał Polkę w Dublinie, mają cudowną małą dziewczynkę, córeczkę No i tak to właśnie oto Hindus podbiegł do mnie w Dublinie. Można spotkać wszystkich tam, rzeczywiście może tak, to, to, to coś w tym jest. Radio Kalifornia, ale to bracia na Cry Monster Cry z płyty Rhythm of Dawn 29 minut po godzinie 15. Wybierałem płyty intuicyjnie, to znaczy podchodziłem do półki i co mi się spodobało albo okładka, albo znam firmę płytową, albo wiedziałem, że to jest Islandia, no to wybierałem. Właściwie nie pomyliłem się z żadnym albumem, z żadnym bym się nie chciał rozstać, no może poza tym jednym, który ma cudowną okładkę z ptakami i z klatkami, ale to jest taka płyta, po którą pewnie już nigdy więcej nie sięgnę, więc gdyby ktoś bardzo lubił takie brzmienia irlandzkie i chciał mnie przekonać, żebym się rozstał z tym krążkiem, to mogę go uwolnić. Proszę napisać radio.pl. To jest zespół, który chyba się nazywa The Gloaming. Poprzednio, półtora roku temu, kupiłem sobie pierwszą płytę i właściwie nie sięgnąłem po nią od tamtej pory, więc dlatego tak sobie myślę, to jest kwartet, nie kwintet, Śpiew, gitara, skrzypce, fortepian i coś, co się nazywa hardanger d'amore. Tak może być to mniej więcej. Proszę posłuchać. Marek.Niedźwiecki, Małpa Polskie Radio.pl Chops ich ene braher for de wajherbass O oh, nie wór, nie wór, chłosz oh, she's awesome tried Chops ich ene braher for de wajherbass on for would neckwash his horse and throm Cookin handy nandy cook and the Cook Nandi Nandi Cook and the Yom Cook andy Nandy Cook and the Party the Senian fellow he didn't dance and dance, he didn't dance today. He didn't dance and dance and oh, no nor yesterday. Ooh, he didn't dance and dance. He didn't dance today. He didn't dance and dance and want till after the tale. Cook and Andy, nandy Cook and Andy, yo Cook and Andy, nandy oh. Cook and Andy, Cook and Andy, nandy Cook and For the of the singing mm -hmm. He'll come down by and by Cook and Andy, nandy, cookin Andy oh. Cook and Andy, yo. Cook and Andy, oh. cookin Andy Cook and Andy, yo. Oh. Cook and Andy, Andy Cook and Andy, yo. Party and tear The and fill I'll be tu zrobić, żeby jednak się nie pozbyć tej płyty, bo to ładniej zabrzmiało, prawda? Anka sprawdziła te Hardanger Damore, to rodzaj skrzypcze. No właśnie, to tak zniechęcając państwa do tej płyty, to ja mam tak, taką przypadłość, że zrywam te nalepki, które są na celofaniku i przeklejam je na okładkę. No bo na przykład dlatego wiem, że ta płyta ukazała się 4 maja 2016 roku, a tak to bym kompletnie o tym nie wiedział. Mary Cee Ch Carpenter, tak, to też cudowny album. Is a shoebox full of letters bound up neatly with some twine. Each one was like a diamond. Now the jewel is lost to time. My reward is in the knowing that I held it in my hands for a little while. What else are there but the treasures in your heart? Something tamed, something alive. For every time that I've been foolish, when I'd wish that I'd been wise, the power of regret still gets me right between the eyes. And sometimes I wanna weep for nothing but the tears of a little child. What else is there but the lessons in your heart Something tame, something wild Here's a map I've memorized of everywhere I've ever been And the faces of everyone I've loved and left to try again I couldn't make out what they were saying So instead I listened hard to what's inside What else is there But the voice Inside your heart Something tames Listening for the dwindling of time What else are there? but the echoes in your heart Something tame, something wild So the things that matter to me now Are different from the past I care less about arriving Than just being in the path of sunlight Carved out of nothing The way it feels when the universe has smiled What else is there but the beating of your heart Something tame, something wild. Here's the shoebox full of letters Here's the map I won't forget the Voices and the lessons And the signals that connect us Manifested to the spirit Way deep down where it goes unseen by the eye What else is there but the love inside your heart To a life like a firework's to a spark Over and above you in its arms, something's hating To była ostatnia płyta, którą kupiłem w sklepie. Zresztą powiedziałem panu, że nie mogę jej znaleźć i pobiegł i znalazł mi Mary Chapin Carpenter The Things That We Are Made Of. Cudowny album. Na razie przykleiłem się do piosenki Something Tame, Something Wild. Uwielbiam tak połazić sobie po sklepie z płytami, bo a, poza takimi oficjalnymi pyłkami zna, znaleźć można nagle gdzieś na końcu na W Stevie Wonder za 5 euro. Jak tu nie brać? 3 sierpnia 1973 roku ta płyta pojawiła się na rynku w Ameryce. Inner Vision Stevie Wonder jest prześliczna. Ta wersja zremasterowana z roku 2000 Stevie Wonder, Golden Lady. Jak dawno nie słuchałem tej piosenki razem z Państwem przez radio. Podobnie chyba z tym utworem następnym. Tak, oczywiście, była w topie Bowie'ego, ale myślałem tu o tonacji, że dawno nie słuchaliśmy tego razem. Scary Monsters and Super Creeps z płyty Davida Bowie'ego. Klasyka, klasyka, klasyka. Cudowne słońce za oknem. Dziś rano, tak jak chodziłem, pomyślałem sobie, że w Warszawie mamy takie górskie powietrze. Było dosyć ostro i chłodnawa, a potem niestety to się zmieniło. Znaczy, nie wiem czy niestety, no zmieniło się. Rano biała sukienka. Nie to, żebym ja chodził w białej sukience, ale... Co roku białą sukienkę pokazuje telewizja. Znam film na pamięć, ale zawsze na chwilę przynajmniej włączam. No a potem patrzę przez okno. Od wypogodziło się. Cudowne słońce za oknem, chociaż prognozy pogody straszą, że te, ten długi weekend, bo mamy zdaje się długi weekend, tak? Ja dzisiaj pracuję, jutro pracuję, pojutrze pracuję. No, że będzie deszczowy. Długi, deszczowy weekend. Przydałoby się, bo sucho jak psi. Wczoraj trochę popadało, ale ten deszcz taki Właściwie pod drzewami go nie można było znaleźć. E, dziękuję za listy od państwa właściwie podsumowujące moją krótką wizytę w Dublinie. E, dziękuję za cudowne zdjęcia wspomnieniowe. Postaram się odpisać na wszystkie, które wymagają odpowiedzi. A na e, koniec pierwszej godziny naszego spotkania w Tonacji sięgam raz jeszcze po nową płytę Vanessy Carlton. Vanessa tutaj na okładce jest małym dziecuszkiem, coś tam się musiało zmienić. Vanessa Carlton z płyty Liber and Take it easy, usłyszymy się po 16. Autopromocja. Doktor Helena Pys jest lekarką i od 25 lat prowadzi ośrodek rehabilitacji trendowatych w Indiach. Mówi o sobie, że jest matką wielu dzieci i dorosłych, którym daje zdrowie, dach nad głową, miłość i szansę na nowe życie. Ma miś dziwodaja. Zapraszam dzisiaj po 17. Grażna Dobroń. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Mediamarkt. Zrób zakupy. Gola i zgarnij kasę na przykład 48-calowy telewizor Ultra HD Samsung Smart TV za jedyne 2499 zł Mediamarkt.pl Supermarket Piotr i Paweł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 od jutra w Lidlu. Świeże polskie jabłka kosztują tylko 1 zł za kilogram. Pyszne polskie jabłka za 1 zł. Ryneczek Lidla. Po prostu świeżo. Ach, nareszcie wiosna. Dla mnie to najlepszy czas na zmiany. Wyjęłam z szafy lżejsze ubrania, zmieniłam fryzurę, przeszłam na dietę i zaczęłam się więcej ruszać. A teraz? Czas zrobić coś dla wzmocnienia włosów po zimie i sięgnąć po skrzypowite. Skrzypowita jeden raz dziennie zawiera formułę proher, czyli połączenie skrzypu, pokrzywy i biotyny oraz kompleksu witamin dla gęstych i i odżywionych włosów. Tylko teraz suplement diety Skrzypowita w edycji limitowanej z regeneracyjną maską do włosów w prezencie. Skrzypowita. Jesteś piękna. Żegnamy reklamy. Program 3 Polskiego Radia, czwartek, 26 maja minęła 16. Radosław Mróz, zapraszam na serwis. Prokuratura czeka na wyniki sekcji zwłok oficera SKW. Jego ciało znaleziono w okolicach Mińska Mazowieckiego. Polski dziennikarz Aleksander Orłow po pięciu latach opuścił ukraiński areszt. Będzie odpowiadał z wolnej stopy. Prokuratura oskarża go o zlecenie zabójstwa. W tym serwisie trójki także o procesjach Bożego Ciała. To już jest naprawdę tradycja. Nie przestanę, póki będę mogła jeszcze jako tak chodzić. Będziemy w Warszawie i we Wrocławiu. Prokuratura wyjaśnia okoliczności śmierci oficera służby kontrwywiadu wojskowego. W tej chwili czeka na wyniki sekcji zwłok. Ciało oficera znaleziono w okolicach Mińska Mazowieckiego. Okoliczności śmierci nie są znane, ale wiele wskazuje na samobójstwo. To szczegółowo zbadają śledczy, mówi prokurator Michał Dziekański. Czynności w kierunku przestępstwa z artykułu 151, polegającego na namawianiu bądź udzielaniu pomocy do samobójstwa w stosunku do osoby, której ciało zostało ujawnione Ciało mężczyzny znaleziono wczoraj wieczorem. SKW to służba specjalna. Ma za zadanie interweniować w przypadku zagrożenia wewnętrznego dla obronności kraju. Dba także o bezpieczeństwo i zdolności bojową Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej. Po prawie pięciu latach polski dziennikarz opuścił areszt śledczy na Ukrainie. Zajmujący się dziennikarstwem śledczym Aleksander Orłow pisał m.in. o korupcji w Odeście. Został oskarżony skarżono zabójstwo. W jego sprawie sąd zbierał się 155 razy. Dopiero teraz zapadła decyzja, że będzie on odpowiadał z wolnej stopy. Informuje Tomasz. Nasz Czuwar z Fundacji Otwarty Dialog, która monitorowała sprawę dziennikarza. Sprawa Aleksandra Orłowa jest szczególna, bo jest to polski obywatel. Jego przypadek mógł być traktowany no, w sposób szczególny, zwracał większą uwagę mediów, miał pewien wymiar międzynarodowy. Natomiast na Ukrainie takich osób jest niestety bardzo dużo, które siedzą dłużej niż 5 lat. I my jako Fundacja Otwarty Dialog będziemy dalej apelować, aby ukraiński wymiar sprawiedliwości stał się wymiarem sprawiedliwości, a nie wymiarem bezprawia. Z danych resortu dyplomacji wynika, że Orłow był najdłużej przetrzymywanym bez wyroku polakiem za granicami państwa. Został aresztowany w 2011 roku. Dwóch zabójców narkomanów zeznało, że był on zleceniodawcą morderstwa. Według Fundacji Otwarty Dialog dziennikarz swoją działalnością naraził się licznym wpływowym działaczom powiązanym z partią regionów oraz z byłym prezydentem Ukrainy Wiktorem Janukowiczem. Uroczyste procesje Bożego Ciała przeszły lub jeszcze przechodzą ulicami wielu polskich miast. W Warszawie, trasa od Archikatedry Świętego Jana Chrzciciela na plac Piłsudskiego. Procesji przewodniczył kardynał Kazimierz Nycz, który apelował o przebaczenie i pojednanie. Potrzeba nam więcej pokoju i spokoju w naszych sercach, rodzinach, w miejscach pracy, w świecie mediów, w życiu społecznym, w życiu politycznym. Zwykła! Z kolei we Wrocławiu główna procesja wyruszyła z Katedry Świętego Jana Chrzciciela na Ostrowie Tumskim i przeszła do Bazyliki Świętej Elżbiety przy Rynku. Chora jestem, naprawdę kręgosłup mam, ale Bozia dała, że to już jest naprawdę tradycja i nigdy nie przestanę. dopóki będę mogła jeszcze jako tako chodzić. To jest takie już we krwi, że jak przychodzi Boże Ciało, człowiek idzie. Może iść, nie może, ale idzie, chociaż kawałek. Podczas procesji ich uczestnicy zatrzymują się kolejno przy czterech ołtarzach, przy których czytane są fragmenty czterech Ewangelii związane z Najświętszym Sakramentem. W ten sposób wierni, uroczyście i publicznie manifestują swoją wiarę. Laurki, kwiaty i najlepsze życzenia dziś polskie mamy mają swoje święta, a my z tej okazji mamy niespodziankę od przedszkolaków z Radomia i z Warszawy. Dzieci opowiedziały nam o swoich mamach i o tym, jak pysznie gotują. Że nas przytula też. Że nas przytula jak idziemy spać. Bo jest miła. Moja mama lubi naleśniki A moja mama lubi banany z cukrem. Najbardziej Nal kotlety albo ziemniaczki. A my potem to jemy. Moja mama przydaje cement. No, no, bardziej pracuje. Nasza mama, mama zadumana. A moja pracuje w szkole, w urzędzie pracuje. Odstrzyga włosy ludziom. Mama zadumana cały dzień. Dzień Matki obchodzony jest na całym świecie, ale różne są daty ich święta. Od każdej drugiej niedzieli lutego to w Norwegii po 22 grudnia w Indonezji. Robert Lewanowski, Łukasz Piszczek i Maciej Rybus dołączyli do zgrupowania piłkarskiej kadry w Arłamowie. Ta nasza reprezentacja trenuje przed Euro 2016 we Francji. Na miejscu jest specjalny wysłannik trójki. Relacja Adama Maleckiego w serwisie trójki o 17.00. Zapraszamy. Aż do jutrzejszego wieczora na zmianę chmury i rozpogodzenia, ale będą także przelotne opady deszczu, a na południu i w centrum także burze. Lokalnie z gradem, intensywnym deszczem i porwistym wiatrem. Do końca dnia od 20 do 25 stopni, nad ranem od 8 stopni na Podlasiu, do 11 w centrum i 13 na Dolnym Śląsku. Jutro w ciągu dnia 17 stopni w Gdańsku, w Bydgoszczy i w Poznaniu 21, w Szczecinie 22, w Augustowie w Warszawie, Krakowie i we Wrocławiu 23, a w Rzeszowie i Lublinie 24. Trójka.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 Ja nie mam już problemu z dziąsłami. Od kiedy mój stomatolog polecił mi Lakalut Active, ulgę odczułam już po pierwszym umyciu zębów. Teraz do dentysty chodzę tylko na kontrolę. Lakalut Active o skuteczności potwierdzonej badaniami klinicznymi. Lakalut Active dzięki zawartości kombinacji aktywnych składników, w tym mleczanu glinu, chroni przed paradontozą, próchnicą i krwawieniem dziąseł. Lakalut Active – mocne, zdrowe dziąsła.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 Oskarżoną uznaje się winną popełnionych wykroczeń, takich jak denerwowanie, wywoływanie uderzeń ciepła i problemów ze snem. Dlatego skazujemy oskarżoną menopauzę na najwyższy podwójny wymiar kary, czyli na zastosowanie Duo Duofem. Nie miej litości dla menopauzy. Sięgnij pod Duofem, suplement diety z unikalnym systemem dzień i noc. Składniki zawarte w Duofem łagodzą uciążliwe objawy menopauzy, zapewniając dobry nastrój w ciągu dnia i spokojny sen w nocy. Dodatkowo pozwalają kontrolować wagę oraz zachować młody wygląd skóry. Duofem dostępny w aptece. Cześć, to Patrycja Kazadi. Przeniosłam numer do T-Mobile. Za dychę miesięcznie mam wszystko bez limitu i 100 giga. Mogę zrezygnować kiedy chcę, ale nie zrezygnuję. Przecież to petarda. Więcej na T-Mobile.pl Aha, wiedziałam, że znów o czymś zapomnę. Co ja miałam kupić? Też kiedyś miałam ten problem, ale kupiłam w aptece Bilomag Plus. Dla mnie najlepszy. BILOMAK PLUS na pamięć i koncentrację. Suplement diety Bilomac PLUS zawiera aż 110 mg ginkgo biloba w jednej kapsułce. Wybierz BILOMAK PLUS, bo nie warto przepłacać. Teraz w opakowaniu ekonomicznym 30 kapsułek gratis. Bilomac PLUS. Pamiętasz o wszystkim. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest 9,5 minuty po 16. Donacji Trójki kawaternacja drugi, przedłużona o godzinę. Anna Regulska, Marek dziecki, A bo dzisiaj mamy dzień mamy. Świetne te dzieci w serwisie informacyjnym. Mama zadumana cały dzień. <grym> za moich czasów mówiło się przy takich okazjach życzeń dla mamy pociechy z dzieci. To ja Państwu życzę pociechy, pa Paniom życzę pociechy z dzieci. No i żeby ten dzień był piękny. Jest piękny za oknem i niech tak zostanie. Polkarak. Well, it's an ill wind That blows no good It's a sad heart That won't love like it should And oh, how lonesome You must be And it's a shame If you won't share your love with me Well, it's a heartache When love is gone But it's bad Even sad Later on And there's no one blinder Than he who won't see And it's a shame If you won't share your love with me I can't help it If she's gone You must try to forget You must live on And I swear It's a good thing To love someone But it's bad Even sad When it's not returned And oh You must be. Yeah. But it's a shame if you won't share your love with me. Oh, it's a shame if you don't share your love with me. Tak się właśnie kończy nowa płyta Paula Karaka, 11 nowych piosenek, w tym ta ostatnia Sherry Your Love With Me, nowy album zatytułowany Soul Shadows i z tej nalepki na płycie wiem, że w Irlandii ten album ukazał się 15 lutego roku bieżącego. 18 minut po 16. Zielonym flamastrem zapisywałem tytuł tej piosenki na liście przebojów Radio Luksemburg. honky Cat, Elton John, rok 1972. Trochę czasu minęło. Ale kto by pomyślał, że od wydania tej następnej piosenki już 11 lat? Sky of Honey to z tej drugiej płyty yy, Kate Bush 2005 rok. Tak to by było. Prawie dokładnie 16.30. Raz jeszcze sięgam po płytę Grahama Nasza, płyta "Dispatch Tonight. No i dzisiaj sięgam po ten utwór, jeden z najładniejszych Golden Days. I used to be in a band Made up my friends Played across the land When music had no end And so to zdecydowanie jest czarno-biała. Co, co się stało z hasłem All You need Is Love? śpiewa e, Graham Nash na swojej nowej płycie This Path Tonight. Za 27 minut, godzina 17. 1969 roku. Główna nagroda siódmego Krajowego Festiwalu Piesenki Polskiej Opole 69 i nagroda czytelników w plebiscycie Głosu Wybrzeża na przebój Sopot 69. Skomponował tę piosenkę Juliusz Loranz, a słowa napisał Jonasz Kofta. Dzisiaj o dziewiątej z minutami zadzwoniła do mnie Zosia Sylwini. Wiedziałem, że nie powinienem odbierać tego telefonu, bo wiadomość nie będzie dobra. Juliusz Lorenz zmarł, wczoraj miał 78 lat. Na przełomie lat 60 i 70 kierował alibabkami. Napisał dla nich kilka naprawdę pięknych piosenek, ale nie tylko dla nich. Napisał wtedy takie piosenki, które pamiętamy do dziś. kolor włosów tak zwąt sprawiła że miałem wakacje kolor blond godzinę po prostu spotkałem ją dziewczynę z bursztynu na plaży koloru blond. a potem słońce plaża a czas obok sobie bie. Zamiast kalendarza co dzień Jej przebywał piek Jeden piek Tych pieków Było trzydzieści A może trzydzieści lat W tym czasie się mieści Staje się prawdziwe, kiedy pozostaje w nas I płowo złotogrzywe ich co noc Ciepły jak moich snach Popołudniową godzinę po prostu spotkałem ją A teraz wspominam wakacje kola Maciej Kosowski i zespół babki wakacje z blondynką. 20 minut do godziny 17. Wspominamy, a właściwie świętujemy 40-lecie płyty Songs in the of Life Steve'ego Wondera, czyli Wonder, dzisiaj raz jeszcze. I am singing Stevie Wonder's Song in the Key of Life. We wrześniu minie 40 lat od wydania tej płyty. Za 16 minut, godzina 17. Dobra wiadomość dla fanów Rumor yy, pojawi się na Ladies Jazz Festivalu yy, Stacy Kent, Paris Combo, no i między innymi Rumor, a szczegóły w poniedziałkowej audycji Do Południa. Sin. kubulkowa piosenka, ale w wykonaniu Christophera Crossa. Temat te Artura z filmu Artur właśnie, 1981 rok. I tak sobie patrzę, porównuję daty, już kiedyś zresztą to porównywałem, że właściwie mógłbym zmyślić, że to jest wersja w wykonaniu Karen Carpenter, bo Karen żyła jeszcze dwa lata, yy, odeszła w 1983 roku. A ta rumor to jest coś takiego jak Karen Carpenter XXI wieku. Besides and Rarities to jest taka nowa płyta, yy, która dotarła do mnie dwa dni temu są utwory, no właśnie takie odrzuty, a tak jak temat Artura czy Sailing też Christophera Crossa, ale widzę, że lubić koleżanka Stevena Bishopa, bo Bossanova, Dangerous z jego repertuaru, ale także temat z filmu Tootsie It Might Be You który śpiewał przecież Steven Bishop. Separate Lives śpiewa ze Stevenem Bishopem w duecie. Śpiewa też Alfie i śpiewa jeszcze Here Comes the Sun z repertuaru Beatlesów. Myślę, że będę sięgał potem płytę częściej. Teraz dobra wiadomość jest taka, że rumor wystąpi na Ladies' Jazz Festival w Gdyni w tym roku i to już lada moment. Za 10 minut godzina 17. Pora będzie kończyć za moment już nasze spotkanie dzisiejsze przedłużone. Ja tylko przypomnę jeszcze, bo to taki nietypowy czwartek, że jutro jest normalny piątek i głosowanie na listę trwa do godziny 12. Będę miał przyjemność jeszcze przypominać Państwu o tym jutro w LP3. Piotr Baron poprowadzi jutrzejsze wydanie listy przebojów programu trzeciego. Raz w tygodniu na 10 utworów. Przypominam polskieradio.pl ukośnik trójka. Tylko z naszej strony internetowej. No i widzę, że nam się robi ten utwór takim Ładnym zamykaczem, bo już trzeci, czwarty raz, nie trzeci, raz, dwa, trzy, trzeci raz zamykamy tonację tym utworem. Yy, Anna Regulska, Marek Niedźwiecki, Joe Bonamassa.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 Z ekranem 5 cali i aparatem 8 megapikseli za jedyne 499 zł. Mediamarkt.pl. Pasja wymaga precyzji. Autoryzowany serwis sprawi, że Twoje BMW pozostanie BMW. Umów się na przegląd, a otrzymasz dwuletnie przedłużenie usług Mobile Care. Gwarancji mobilności gdziekolwiek jesteś.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 Podróżuj do wielu niezwykłych miejsc dzięki specjalnym cenom linii Emirates. Poznaj tętniące życiem Bangkok już od 2099 zł, czy rajskie krajobrazy Malediwów już od 2540 zł za podróż w obie strony. Rezerwuj do 4 czerwca na emirates.com lub w biurze podróży i przygotuj się na letnią przygodę. Fly Emirates. Hello, tomorrow. Marzysz o wakacyjnej podróży mercedesem? Nowy Mercedes może być Twój już za 1% wartości samochodu miesięcznie. Zaledwie 10% wpłaty własnej i najkrótsza na rynku umowa tylko 24 miesiące. Wybierz kompaktową klasę A, B, CLA lub GLA, elegancką klasę C lub E albo terenowego Mercedesa GLE. Najnowsza oferta Lease and Drive 1% już dostępna w salonach Mercedes-Benz.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 TC. Odkryj Mini Countryman, teraz w limitowanej wersji Pepper Edition, która doda smaku w rajdzie z jazdy. Tylko 111 unikalnych modeli w czterech kolorach. Mini Countryman Pepper Edition, z dodatkowym wyposażeniem o wartości 20 tysięcy złotych w cenie. Dostępne w leasingu All In, także dla klientów indywidualnych. Dilerzy Mini zapraszają. Myśląc logicznie, jeśli chcesz zdobyć najnowsze technologie, możesz brać udział w konkursach. Robić to częściej.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 Program Trzeci Polskiego Radia Czwartek, 26 maja minęła 17. Radosław Mrus zapraszam na serwis. Mają być kolejne negocjacje w Centrum Zdrowia Dziecka w szpitalu dla dzieci. Od dwóch dni trwa strajk pielęgniarek. Zginęło nawet 30 osób. Na Morzu Śródziemnym zatonęła łódź z imigrantami. W tym serwisie także Arłamów, a tam biało-czerwona kadra przed treningiem na zgrupowanie. Przyleciał już kapitan Robert Lewandowski. Na początek Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie przed kolejną turą negocjacji. Do tej pory władze placówki nie porozumiały się z pielęgniarkami, które od dwóch dni prowadzą strajk i domagają się podwyżek oraz zwiększenia zatrudnienia. Rzeczniczka Centrum, Katarzyna Gardzińska, mówi, że dyrekcja przedstawiła pielęgniarkom propozycję zażegnania sporu i liczy, że jeszcze dziś będzie na nią odpowiedź. Od wczoraj przez cały dzień i przez całą noc Trwały rozmowy z przedstawicieli Instytutu, przedstawicielami związków zawodowych, pielęgniarek i położnych. Została przedstawiona propozycja w tym momencie, jakby negocjacje zostały wstrzymane i czekamy na wznowienie rozmów. Strajk w Centrum Zdrowia Dziecka rozpoczął się we wtorek rano. Pielęgniarki odeszły od łóżek małych pacjentów. W instytucie jest zatrudnionych ponad 790 pielęgniarek. Według protestujących to jest za mało. Jak przekonują, dzieje się tak, dlatego że zarobki w tej placówce nie są konkurencyjne. Centrum Zdrowia Dziecka to jeden z największych specjalistycznych szpitali pediatrycznych w Polsce. Tragedia na Morzu Śródziemnym zatonęła kolejna łódź z imigrantami. Według wstępnych informacji zginęło od 20 do 30 osób. Udało się uratować 50 rozbitków. tonącą łódź w odległości około 35 mil morskich od wybrzeża Libii zauważyła załoga samolotu rozpoznawczego unijnej misji na Morzu Śródziemnym. Na ratunek popłynęły hiszpańska fregata oraz jednostka włoskiej straży przybrzeżnej. To jest kolejna taka tragedia w basenie Morza Śródziemnego. Imigranci właśnie tą drogą próbują przedostać się do Europy. Ich przemytnicy którzy za pomoc w ucieczce pobierają wysokie opłaty, przewożą ich najczęściej na starych, przepełnionych statkach lub łodziach, które nie spełniają podstawowych norm bezpieczeństwa. W serwisie trójki teraz Francja. Policja w Paryżu obezwładniła mężczyznę podejrzanego przychylność wobec dżihadu. Ta operacja trwała kilka godzin. O szczegółach opowie nasz paryski korespondent Marek Brzeziński. Mężczyzna zabarykadował się w mieszkaniu przy bulwarze Henryka IV, niedaleko placu Bastylii. Jego nazwisko figuruje w policyjnych kartotekach osób podejrzanych bądź o przynależność do dżihadu, bądź w najlepszym przypadku o radykalizację poglądów. Pod lupą służb specjalnych znajdował się od powrotu z Syrii, gdzie przez pewien czas przebywał. Według jego ojca mężczyzna wymaga badań w szpitalu psychiatrycznym, gdyż ma spore problemy natury psychologicznej. Syn odmawiał poddaniu się badaniom, zatrzasnął drzwi i nikogo nie chciał wpuścić do mieszkania. Informacje te pochodzą ze źródeł policyjnych. Według wstępnego dochodzenia zatrzymany nie miał przy sobie żadnej broni. Dysponował jedynie sprejem z gazem łzawiącym. Nie wiadomo, czy próbował go użyć w trakcie szturmu policji. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Już za niespełna godzinę rozpocznie się trening reprezentacji Polski w Arłamowie. Jedyny zaplanowany na dziś. Do obiadu zawodnicy mieli wolne, a akurat na obiad dotarło trzech kolejnych piłkarzy. Łukasz Piszczek, Maciej Rybus. I kapitan Robert Lewandowski zarłamowa nasz specjalny wysłannik Adam Malecki lot śmigłowcem tej trójki wzbudził wielkie zainteresowanie mediów i kibiców. Szczególnie osoba Roberta Lewandowskiego zadziałała jak magnes. Spore zamieszanie, jakie wywołał kapitan reprezentacji, nie pozostało niezauważone także przez innych reprezentantów. Robert przyjechał i to jest normalne. Czyli jeden z najprzez zawodników na świecie. Zdziwiłbym się, jak gdyby było inaczej. Słyszałem, jak podczas posiłku wszyscy wołali Roberta. Ale... Mówił Bartosz Salamon. Piotr Zieliński nie ukrywa za to, że chciałby zostać takim piłkarzem jak Lewandowski. Jeszcze nie miałem takiej sytuacji, tak? żeby tak duże zainteresowanie moją osobą było wśród kibiców, ale marzeniem każdego zawodnika jest to, żeby dobić do takiego poziomu, jaki prezentuje Robert Lewandowski. W Arłamowie jest już 26 zawodników. Po treningu, który rozpocznie się o godzinie 18, na zgrupowanie dotrze Grzegorz Krychowiak. Kadra wówczas będzie już w komplecie. Arłamów Adam Malecki. Długi weekend, piękna pogoda, woda dla miłośników wędkowania to idealny moment na głowie, ale uwaga, ostrzegamy na Podkarpaciu wędkarze powinni liczyć się z możliwymi kontrolami Straży Rybackiej. Strażnicy będą sprawdzać, czy wszyscy, którzy chcą sobie powędkować, mają uprawnienia stosowne. Pierwsza taka zmożona akcja już była, jeśli chodzi o ten pierwszy weekend majowy. Podczas czterech dni skontrolowano 1084 osoby, z których 95 przypadków to były ujawnione naruszenia przepisów. Mówiła Irena Gierus z Państwowej Straży Rybackiej dla wędkarzy, ale nie tylko. Jeszcze jedno ostrzeżenie pogodowe. Bo w pogodzie z jednej spo, strony rozpogodzenia, ale z drugiej chmury, opady deszczu a na południu i w centrum kraju, także burza lokalnie z gradem intensywnym, deszczem i porywistym wiatrem. Taka sytuacja utrzyma się do jutrzejszego wieczora. W nocy od 9 do 13 stopni, a jutro w ciągu dnia 17 stopni to w Gdańsku, w Bydgoszczy 21, w Augustowie, w Warszawie, w Krakowie 23, w Rzeszowie 24. Trójka.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 Osiągi. Nowe Suzuki Baleno. Łączy, łączy przeciwieństwa. Nowe Baleno łączy wszystko, czego potrzebujesz. Więcej miejsca dla podróżnych i innowacyjny design. Systemy bezpieczeństwa i radość podróżowania. Eko i rewelacyjne osiągi. Nowe Baleno już od 43 900 zł. Zapraszamy do salonów Suzuki.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 ye tu ye tu lie bingo ye tu ye tu amina baba ye tu ye tu dige fungi na la koeli tufuzwe ye tu ye tu lie bingo ni ye tu ye tu amina baba ye tu ye tu dige fungi na la koeli joyeta chinu to same e katika To, co słyszymy, to ojcze nasz w języku Swahili i męski chór filharmoniczny. W wyjątkowe popołudnie, kłaniam się, graż na dobroń. To jest prezent dla państwa i dla mojego gościa pięknej Heleny, matki wielu dzieci, którym daje zdrowie, dach nad głową, miłość i szanse na nowe życie. Doktor Helena Pys, lekarka, prowadzi ośrodek rehabilitacji trendowatych w Dziwodaja w Indiach. Mówią do niej: Mami, konwali dla pani przyniosłam z okazji Dnia Mamy. O, tak, to dla pani, proszę przynajmniej powąchać. Co wow nie, nie? dziękuję bardzo. bardzo się Pani da? Tak, jasne. Dziękuję I uściskać, bardzo. naprawdę, to jest wielkie szczęście też. Teraz mnie Pani wzrusza. Spotkać takiego człowieka. A teraz idę na swoje miejsce. Tak, dziękuję bardzo, bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. Rzeczywiście czuję się matką bardzo wielu dzieci i dorosłych, właściwie wszystkich, tak nazywam, jak przychodzą do mnie, to mówię córeczko, synku, bo oni tak się do mnie zwracają. Ale skąd te pokłady miłości? Dużo się zyskuje w rodzinie dobrej w rodzinie kochającej. Tak trafiłam, jestem Panu Bogu wdzięczna za swoją rodzinę, która w każdej sytuacji umiała się znaleźć, umiała ogarnąć wszystkie problemy i mnie miłością. I to jest taka nauka pierwsza. No mój zawód, to jestem lekarzem, tak. też to jakoś generuje, bo trudno nie kochać pacjentów. Nikt nie to... Pani mówi, ale ja nie, nie wiem, czy tak nie, nie, nie, każdy no, lekarz kocha pacjentów. Nie można leczyć, jak się ich nie kocha. Jan Paweł II mówił, że to jest miłość miłosierna, która ma wymiar i miłości ojcowskiej, i miłości macierzyńskiej, miłości braterskiej, siostrzanej. Taka pełna godności, pełna wszystkiego. Jak się do tego dochodzi? Nie wiem, jak do tego doszłam. To się dzieje w człowieku. Wydarzenia życiowe generują albo miłość, albo właśnie do niej zniechęcają. Nie dziwmy się ludziom, którzy nie potrafią świadczyć miłości, którzy nie umieją kochać, dlatego, że po prostu ktoś ich być może nie nauczył, albo wręcz pozbawił. Powiem szczerze, chyba każdy z nas w jakimś stopniu był zraniony. Zło z tak. naszym udziałem w życiu tak samo jak dobro i i nie da się tego jakby oddzielić. Natomiast ze złych doświadczeń też można wyciągnąć dobro, tylko znowu trzeba mieć jakieś wsparcie. I myślę, że to jest wielka bolączka dzisiejszych czasów, że albo nie umiemy znaleźć tych podpórek, tych pomoc najrozmaitszych w ludziach, czy w faktach, czy w wydarzeniach, no i w Panu Bogu. No naprawdę On jest dawcą miłości. Więc jeżeli w ogóle zacząć od tego, skąd człowiek ma miłość, to naprawdę jest to wielki dar. Z tego źródła. źródła. My jesteśmy tylko jakimś tam małym odpryskiem uh -huh. tej miłości, którą otacza nas Pan Bóg na co dzień i co chwila, więc my ją tylko przynosimy, otwieramy, pozwalamy Panu Bogu przez nas kochać ludzi. Ale kiedy 25 lat temu zdecydowała Pani, że pojedzie do ośrodka dla trendowatych w Dziwodaja, w Indiach, co? Niepokoju nie było? Przecież dwa lata czeka pani na wizę. W tamtym czasie ile razy pani się wycofywała z tego? Ani razu. W ogóle mi nie przyszło to do głowy. Więc nie, ja się zgłosiłam i czekałam, czy Pan Bóg tego chce, bo jeżeli chce, to to potwierdzi właśnie przez umożliwienie mi tego Aha, wyjazdu. Czyli jeśli będzie wiza, to znaczy, że Ta, mam jechać, tak? Oczywiście. Pełne zaufanie i poddanie? Tak. Jaką rolę czyni to poddanie w życiu człowieka w takich sytuacjach ekstremalnych? W ekstremalnych to może ja nigdy nie byłam no a co, a, jeszcze, ale... A ośrodek naznaczonych, odrzuconych, to nie jest sytuacja ekstremalna? Nie, nie, nie. nie. To jest zwyczajny dom, zwyczajna wspólnota, która dużo kosztuje oczywiście. Kosztuje w sensie właśnie przestawienia się chociażby. To były koszty, które zapłaciłam, ale ja ich nie czułam, bo to znowu, tak jak miłość, która się gdzieś powstaje, realizuje i narasta w miarę upływu czasu. Jak się czeka, poznaje, to się go zaczyna dopiero kochać i przekraczałam te rozmaite granice nie wiem kiedy. Tak jak nauka języka. Kiedyś zaczęłam mówić, ale to nie tak, że jakiś etap był, tylko proste zdania coraz bardziej skomplikowane. Zaczynam ich rozumieć, zaczynam umieć się wysłowić. Przeczytałam tak, w jednym z wywiadów kolei. z Panią, jeśli w Hindi będę umiała mówić o Bogu, o wierze, to wtedy uznam, że znam język. No nie dokładnie to było o Bogu, ale chodziło mi o to, że jeżeli będę umiała zrozumieć duchowe sprawy człowieka, o tak. zrozumiem jego ból, jeżeli potrafię na to odpowiedzieć, jeżeli potrafię go pocieszyć, to to będzie dopiero znak, że rzeczywiście znam język mhm. wystarczający. Ośrodek już popadał troszkę w ruinę, bo przez półtora roku nikogo nie było. Pani przyjechała, zobaczyli kobietę. Nie. No i co? Była tam współzałożycielka ośrodka. Po śmierci księdza Adama Wiśniewskiego, założyciela, lekarza, pozostała tam jego współpracownica, siostra Barbara Bierczyńska i ona, że tak powiem, od strony technicznej zaradzała wszelkim biedom na co dzień. No nie było lekarza. Także mój przyjazd, no jakby trochę poprawił byt pacjentów. Bo oni tam mogli nadal być, ale no, się troszkę, troszkę się to było... lepiej poczuli, bo pani pewnie przywiozła lekarstwa i różne rzeczy, ale ja wiem, co może się stać w Indiach przez półtora roku, jakiś jest dach niepoprawiony, nieodmalowany, tak, tak. to tam tak, tak. pewnie pieniędzy, było źle. Pieniędzy brakowało, było nawet powiedziałabym głodno minimalne posiłki. Rzeczywiście nawet ja straciłam dużo na wadze w pierwszym okresie mojego pobytu, bo pierwsze sześć miesięcy, bo naprawdę pieniędzy już brakowało. Ojciec Adam organizował również właśnie pomoc finansową. Tak? Wtedy przez Polonię, mm -hmm. bo to mm -hmm. jeszcze było przed 1989 rokiem, ponieważ nie miał kto odpowiadać na listy. Ona po prostu ustawała. Kofiarodawców ubywało. Także rzeczywiście ten pierwszy okres był głodny, chłodny. Zostałam sama na ładnych parę lat, konkretnie osiem, ale pierwsze przywileje. Witanie, pierwsze spotkania. Powiem tak, nie spodziewałam się, że ci ludzie są tak zwyczajnie otwarci, bo przecież ja nie miałam z nimi żadnego kontaktu słownego. Otoczyła mnie tak na dzień dobry dzieci. gromada dzieci, było ich 150 mhm. wtedy, gromada dorosłych i wyrażali swoją radość. Te złożone ręce, które tam oznaczają powitanie i uśmiechy na twarzach. Coś, co zawsze otwiera właśnie. Od razu dostałam tę nazwę mami. Ale słodko brzmi. <głos> tak. Na uszu słodko brzmi dla serca. Każdy jest. Albo wujek, albo ciocia, albo starsza siostra, starszy brat. Bardzo rzadko się używa przecież imion. Rodzinnie I... wszyscy mhm. się traktują. Tak samo w dużych rodzinach, na wsiach, jak i w ośrodku. Pani przyjechała o kulach. Panie. Tak, była im bliska. Tak. Trochę podobna. <głos> nie byłam inna. Nie? Byłam jedną z nich. W sytuacjach trudnych też sobie pani radziła po swojemu i oni to widzieli, że nie wszędzie pani może na przykład wejść. Oczywiście. Z podobnego świata. Zdałam cierpienie. Wiedzieli, o. że nie można mnie nabrać, że ja wiem. Nikt mi nie może powiedzieć, bo ty nie wiesz jak to jest. Wiem, wiem, co to jest lęk przed śmiercią, przed umieraniem jako lekarz, ale też lęk przed niepewnością. Gdyby ten ośrodek tak pięknie się nie rozrósł, gdyby gromada się aż tak nie powiększyła, bo w tej chwili to jest 500, no ponad 400, ponad 400 dzieci. Tak. dzieci. Dzieci uczą się w szkole, mogą zdobyć wykształcenie. To jest w ogóle przepustka do innego świata, do innego życia. Dzięki no. dużemu wsparciu naszych rodaków, bo tak, przecież tak. to samo nie rosło. Była jakaś gwarancja, że to wszystko nie upadnie, że właśnie będzie można wyremontować kolejny dom, a nawet potem wybudować jakiś nowy, że można przyjąć następne dzieci, bo nie zabraknie dla nich chleba. Więc poczucie, że ktoś za mną stoi, na pewno dawało mi możliwość powiększania właśnie tej działalności, rozszerzania jej. Zresztą kilka lat przyjeżdżałam na urlopy mm -hmm. i wtedy też doświadczałam bardzo wiele zrozumienia, miłości, solidarności, to piękne słowo. No właśnie, ludzie naprawdę kochają. Trzeba im pomóc znaleźć miejsce, gdzie można to realizować. I, I gdzie to można jakoś tam, otworzyć to serducho, i i to jakoś, Musi i to się jakoś... znaleźć sytuacja, człowiek. W ten sposób to mm -hmm. powstawało. I w doświadczenie. Zwyczajnie. Jeżeli jesteśmy na bazie prawdy, jeżeli mówimy o tym, tak. co się dzieje mm -hmm. prawdziwie, w tym konkretnym miejscu, bo mm -hmm. ja nie mogę zbawić całych Indii, ja nie mogę no, nie pomóc to. wszystkim mm -hmm. trendowatym, ale w tym jednym miejscu, co ja mogłam, a inni mogli to wesprzeć, no to zaczęło się. O Matce Teresie z Kalkuty pisali, że żyła w tej przestrzeni nędzy, też się opiekowała trendowatymi, a jednak to, co z niej promieniowało, ta radość, ta taka miłość do drugiego człowieka, ten szacunek głęboki, no to powiem szczerze, to są wyjątkowa osoba. Wysokie loty. No tak, tak, no święta. No, a święta, pani... człowiek, który nam pokazuje drogę, jak to powinno naprawdę funkcjonować. No pani jest jedną z nielicznych Polek, które poszły tym śladem. No, no Wanda Błońska. Też, ojciec no, Żelazek. Kobieta. Ojciec Żelazek, Marian Żelazek. Obie te osoby poznałam i to dla mnie wzorce życiowe. Rzeczywiście było czego się uczyć. Pani też ma lekarzy, ściąga tych lekarzy z Polski, oni się tam uczą, doświadczają. O, Tęde. pani użyła słowa ściąga, absolutnie nie. Nie, sami chcą. No, oczywiście, ja przyjmuję wolontariuszy i zgadzam się na ich pobyt, bo gdy ja ściągała, to byłaby duża odpowiedzialność. Nie Aha. można nikomu niczego narzucić. Nie też Pan Bóg ściągnął, to on mnie tam. Zabawał. I postawił na straży. Tak, tak, tak. Tak samo czasem mnie pytają o następcę, czy sobie przygotowuje. Nie mam takiej możliwości. Mhm. To wie Pan Bóg i, i on o to zadba. Jeżeli tak. będzie potrzebny lekarz z Polski, to na pewno się znajdzie. Mhm. Ojciec Adam umierając, nie miał rzeczywiście pomocników takich, którzy mogliby przejąć jego dzieło. Ja mam dwóch w tej chwili, są ode mnie przynajmniej kilkanaście lat młodsi, także jest szansa, że oni pociągną o, tak. to dzieło, dopóki będzie potrzeba. Poza tym, ileś no, ile jednak zmniejsza się. Myślę, że pomoc niemedyczna będzie najważniejsza. Czy pani czuje pewne zagrożenie z tego zewnętrznego świata? No bo jest pani kobietą na stanowisku, pani zarządza, pani leczy. Oni widzą te efekty pani pracy. Nie czuję żadnego zagrożenia. Naprawdę nie. Chyba czuję się po prostu mocna w tym miejscu, bo wiem, że mam zaplecze, ale nie tylko. Tam jest duży szacunek dla osób, którzy jakoś pomagają. Mhm. Naprawdę bardzo często słyszałam słowa podziwu. To nie znaczy, że inni mi pomogą. To właśnie bardzo często kończyło się na słowach: och, taką piękną robotę robisz, ale i tak nic nie mogłam załatwić na przykład w jakimś urzędzie. Natomiast bardzo często czuję się inna właśnie kobieta zarządzająca, wykształcona, nie widzi się tego na co dzień. Taka duża rzecz. Na mojej głowie. Taka duża rzecz. To jest niewyobrażalne. Ja z takimi zwyczajnymi ludźmi czasem mówię. To sobie z tego w ogóle nie zdają sprawy. A jeszcze taką ciekawostkę powiem, że zdarza mi się na przykład w mieście, kiedy idzie gromada moich znajomych, trendowatych, bliskich mi osób, którzy mieszkają normalnie w slumsach w kolonii, ale chodzą żebrać do miasta. Idę do jakiegoś sklepu i, i nagle widzę ich. Witam się z nimi serdecznie. Sklepikarz, który mnie obsługiwał. Czyli oni widzą? Oni widzą. z kim ja się zadaję, Bratem. kto jest moim bliskim naprawdę. Ja się z nimi witam, uśmiecham Natychmiast sypią się datki. To jest nauka. Na to prawdę. jest ten przekaz. To jest, to jest niesamowite, że oni na to mhm. reagują. Bo to jest tak, że oni mieszkając w slumsach, nie tylko dzieci oddają mnie na naukę, ale sami też przyjeżdżają po pomoc medyczną. Więc pani, my się no, po prostu znamy. Jeśli ktoś cierpi na tę chorobę, cała jego rodzina również jest wykluczona i naznaczona, łącznie z dziećmi, ze zdrowymi dziećmi. No tak. I one nie miały szansy, musiały zostać właśnie w tych koloniach no i żebrać razem z rodzicami. A dzisiaj pani im, my... dzięki ludziom różnym, ale dzięki też swojemu sercu i swojej sile takiej wewnętrznej umożliwiła, żeby się kształciły, żeby umiały kochać. No już yy, nie będę mówić. Wie pani, co pani teraz zaproponuje, pani Heleno? Ojcze nasz również. W języku aramejskim. Świątynia, pada deszcz i ludzie śpiewają. Halo, halo. Dzień dobry, witam doktora. Paweł tak Kukis Szczuciński. Tak jest. Wie pan co, rozmawiam z panią dr Heleną Pys z ośrodka, do którego również pan jeździ, z ośrodka Dziwodaja. Pani Helena jest skromną osobą. Chciałam zrobić jej niespodziankę, żeby poczuła, jak inni ludzie myślą o niej. Witam serdecznie Helenę, jeśli mnie słyszy. Słyszę Cóż, nie naprawdę. ukrywam, iż Helena jest absolutnie niesamowitą postacią. Kiedyś ksiądz arcybiskup Hozer użył wobec niej wspaniałego określenia, że jest zarówno świętą Heleną, jak i piękną Heleną. Tak też powiedziałam dzisiaj o niej. Piękna Helena. To jest, Helena. jest, to są jest takie to żarty, to bardzo, bardzo adekwatne. Nie są to żarty. To, co Helena robi od 25 lat, myślę, że jeżeli chodzi o polskie kobiety, można trochę porównać skalą do działań Reny Sendlerowej. Mam nadzieję, że z czasem Taka będzie jej pozycja. Ja tylko chciałbym powiedzieć jedno. Być przez ćwierć wieku w ekstremalnie trudnych warunkach Indii, gdzie jest potwornie trudny klimat, zupełnie inna kuchnia, zupełnie inna religia. Kultura, i zupełnie zwyczaje inna medycyna. i kasta. Tak, zupełnie inna medycyna, której trzeba się nauczyć od samego początku. I być tam kobietą, kobietą jedyną, i jedyną mm. europejką w otoczeniu samych Hindusów, jest to wydarzenie zupełnie niezwykłe. Ja będąc tam przez miesiąc wróciłem dość zmęczona, przecież byłem jedynie uczniem i miałem tę przyjemność, Ej. że każdy wieczór spędzałem w Heleną, co było dla mnie fantastyczne. Czego pan się Natomiast... tam nauczył, panie Ja Padle. był też jak zwykle. Przede wszystkim nauczyłem się, żeby nie rezygnować z marzeń i żeby iść do przodu skończyłem jedną specjalizację, bahałem się, czy otworzyć drugą specjalizację, zastanawiałem się nad pediatrą i interną i po prostu Helena dodała mi odwagi, pomyślałem sobie, że jeżeli człowiek jest zdolny do takich rzeczy jak ona, no to cóż, ja osoba ułomna, może chociaż spróbuję zrobić drugą specjalizację i to się udało. Przesadzasz mocno, ale <laughs> jesteś dowdziwny, podoba mi się staram to. Się, Dziękuję. Hrena, staram się. Dziękuję. Wie pan, gdyby coś było potrzebne tej naszej pięknej Helenie w Indiach, to proszę podpowiedzieć co? To już bez żartów. To na co Helena najbardziej liczy, czy to zawsze modlitwa. Pamiętam taką scenę pod koniec gdy rozmawialiśmy na temat tego, jak ogarnia tą samotność, powiedziała, ale nie jest sama, on jest pokazując na Kościół, tak, myśląc oczywiście o, o Panu Jezusie. Także nie ulega wątpliwości, że chyba to jest czymś niematerialnym i to często brzmi jak banał, ale akurat w przypadku naszej kochanej Heleny... W tej jest pracy, którą wykonuje, to nie jest żaden banał. Jakie różne rzeczy zapadają w pamięć ludzi po takich rozmaitych spotkaniach. Nie miałam pojęcia, że tak to na ciebie działało wszystko, ale no tak, rozumiem i podziwiam cię z kolei, że Byłeś się na tyle rzeczy po powrocie do Polski. Wyjeżdżałeś jeszcze w inne zagrożone rejony świata, także no bardzo się Aha, cieszę, czyli że taki to tak doktor zadziało. misyjny, z otwartym sercem i otwartym umysłem. Nie mówiąc o rodzinie, mhm. o którą bardzo troskliwie, o ile wiem, dba, bo nawet się widziałam z żoną i synami. Jeżeli człowiek wchodzi w takie środowisko, gdzie widzi, tak jak pan powiedział, ile dobra można zrobić, mimo że dokoła wszystko jęczy, to wtedy te nasze problemy stają się małe, drobne, banalne. To nam pozwoli przekroczyć naszą strefę komfortu. To prawda. Dziękuję za te cudne kilka minut dla Bardzo Heleny. dziękuję, pozdrawiam mam taki cytat. Nie patrz na okaleczone ręce i twarze, spójrz w oczy, w nich nie ma trądu. To było wtedy, kiedy ktoś do mnie chciał przyjechać i pytał, jak się ma przygotować. Ja już wtedy miałam swoje doświadczenia właśnie. Tak, w oczach nie ma trądu, w oczach jest głód miłości właśnie, jest głód akceptacji. To trzeba doszczyć w oczach pacjenta chorego na trąd, bo to jest człowiek odrzucony najczęściej. To odrzucenie w nim gdzieś siedzi bardzo głęboko. Wie pani, to jest nawet trochę tak, że jak wolontariusze do mnie przyjeżdżają, to mówię, możesz nawet nic nie zrobić, ale jak jesteś, przez sam fakt, że jesteś, być człowiekiem znaczy bardzo wiele. Ja miałam taki przykład, kiedy siostra zakonna, pisząca jakąś pracę z socjologii, właśnie wybrała sobie temat odrzuconych i przyjechała do mnie chciała zebrać kilka wywiadów. No i rozmawiała z kobietami, właśnie kobiece środowisko opisywała. Nie wiem, potrwało to dwa czy trzy dni, wyjechała, a ja przy najbliższej okazji, jak byłam w domu, ich nagle się na mnie rzuciły prawie, mówił, słuchaj, była tu taka, pytała nas o wszystko sam fakt, że mogły powiedzieć o swoich problemach, o tym jak to się stało, że one zostały tutaj, że, że musiały zostać, że nie mogły mieszkać we własnych domach, że cierpią z powodu tej samotności i odrzucenia, sam fakt, że mogły to powiedzieć, spowodował, że one były zachwycone tamtym spotkaniem. A jak kobieta rozmawiała z kobietą. Czy tam naprawdę jest miejsce na kobiecość? Pani a pyta, czy w ośrodku tak, tak jest? Tak, czy w, środku, w koloniach tak jest? Ośrodek pytam. W samym ośrodku ja myślę, że kobiecość trochę też, dlatego, że ja jestem kobietą, a ubieram się też w ich stroje po hindusku, żeby być bardziej jeszcze w tym tak. A Poza tym to jest bardzo wygodny strój. Polorowo, tam, przyjemnie. W tamtym klimacie naprawdę jest to najlepszy strój. Tam myślę, że kobiety czują się bardzo kobieco. Żyją we własnym środowisku Wiadomo, że w jest wielki podział na płci. Mężczyźni przyjaźnią się z mężczyznami, kobiety z kobietami. Na ulicy nie dostrzeże się par wędrujących, a tym bardziej przytulonych. Natomiast jeżeli idzie małżeństwo, na przykład, to raczej matka, będzie trzyma dzieci. Dzieci, za a ojciec ręczkę. zakupy. Niekoniecznie. Ojciec też często dzieci, natomiast oni się nie będą trzymali za ręce, ani będą szli objęci. Nawet mąż kobiety nie obejmuje. Publicznie nie okazuje się uczuć. Paradoksalne, prawda? Paradoksalne, Historia z Paradoksalne, ale to jest tak przyjęte rozdział płci jest wyraźny. Ja myślę, że jest wielka afirmacja kobiecości wszędzie. One są jednak jakoś na rękach noszone, chociaż tego nie widać. One służą swoim mężczyznom, mężom, braciom, ojcom, ale jednocześnie też są... Mężczyźni decydują o ich losie? Mężczyźni Taka decydują, prawda. ale jeżeli to jest normalna rodzina, kochająca się rodzina, to tam nie będzie ani przemocy, ani narzucania czegokolwiek. To będzie jakoś uzgodnione. Mądra kobieta tak samo w Indiach umie kierować swoim mężczyzną. I to nie jest tak, że czują się przez to pokrzywdzone. Jeszcze chciałam zapytać o dziewczynę. Jak się wchodzi do wsi, dzieci uciekają. Gdzieś chowają się za węgłem domu, za jakimś murkiem i zerkają oczywiście, są zainteresowane i jak tylko się na nie nie patrzy, to się gromadzą gdzieś tam, wystarczy spojrzeć i jednak uciekają. Nie ma takiej otwartości, w ośrodku jest inaczej są przyzwyczajone do otwartości, do bycia normalnymi, uwielbiają się popisywać. Pani Heleno, ale wie Pani, to one przekazują to tym innym i tak. potem ściąga coraz więcej dzieci. Może tak. stąd ma Pani taką szkołę integracyjną. Tak, mam szkołę integracyjną i bardzo dobrze to funkcjonuje. Dzieci ze wsi zapraszają nasze dzieci Widziałam do na siebie. Widziałam na naprawdę bardzo porządne budynki, sale. To już jest efekt naprawdę dbania o to na co dzień, remonty na bieżąco, ale budynki nie o tym świadczą naprawdę cieszę się z tego, że są dzieci z okolicznych wsi. Ich rodzice zresztą i matki, i ojcowie często pracują u nas, więc wiedzą, że środowisko nie jest żadnym zagrożeniem. Przychodzą zarówno do pracy, jak i dzieci do szkoły i oni też ich zapraszają do swoich domów na przykład z okazji jakichś świąt czy uroczystości w domach rodzinnych nawet i to mnie się bardzo podoba. Pamiętam filmy dokumentalne, jakieś takie zdjęcia, gdzie pokazywano kolonie trendowatych z kikutami obandażowanymi, w Szmatami i tak dalej. Coś takiego funkcjonuje w głowie wielu osób. 3 miliony jest w świecie, w XXI wieku. Ja myślę, że jest dużo więcej, że to, co mamy zarejestrowane, to jest wierzchołek góry lodowej. To proszę powiedzieć o tej chorobie. Choroba jest infekcyjna. Możemy się zarazić drogą kropelkową najprościej, czyli naprawdę zetknięcie się z chorym człowiekiem, który prądkuje, mm -mm. tak jak gruźlicy też. Prychnie, też kichnie nie Tak, mają to gdzieś w śluzówkach jamy ustnej i w nosie. Właśnie kichnięcie, kasznięcie może spowodować, że ktoś złapie te bakterie. No, ale bakteria sama. Mama nie jest też tak zjadliwa jak na przykład bakteria gruźlicy, do której jest bardzo podobna. Sam fakt, że ona dużo wolniej się rozwija i nie penetruje do organów ważnych dla życia. Czyli wolne są od tego płuca, płuca jama brzuszna, tak, jelita tak, i tak dalej. Tak. Ona penetruje co? do skóry i nerwów mm -hmm. obwodowych. Ludzie tracą najpierw czucie i to będą właśnie części twarzy, nos, uszy, ale w rękach, dłonie, stopy. Z tym, że to znieczulenie idzie oczywiście dalej. Rzecz polega na tym, że bakteria niszczy osłonki mielinowe nerwu, i na tej zasadzie dochodzi do destrukcji również układu nerwowego, obwodowego. My sobie nie zdajemy sprawy z tego, jak ważny jest ból w naszym życiu. Oni nie czują, nic ich Aha. nie alarmuje. Dotykają czegoś gorącego i się parzą, nie czując. Miałam sytuację, kiedy nauczycielka dotknęła nogą do rozgrzanego silnika w samochodzie, ponieważ to było w nocy. Nie czuła tego, zasnęła. I dopiero zapach przypalonego mięsa obudził sąsiadów i ją obudzili. Okazało się, że połowa palca już była spalona. Skaleczy się, nie czuje tego. Krew się leje, dopiero zauważy. Miałam pacjentkę, która miała na wierzchu stopy dziurę po prostu. Mówię, że telewizję oglądała i nagle zobaczyła, że szczur siedzi na jej nodze. I wyżarł jej kawałek ciała, którego nie czuła. W jednym z wywiadów przeczytałam pani słowa, że trąd nie jest chorobą medyczną, jest chorobą społeczną. To znaczy, medycyna już jest w stanie zwalczyć zupełnie tę bakterię od czasu wynalezienia skutecznych antybiotyków. Ale choroba musi być przede wszystkim wcześnie wykryta. Rzecz polega na tym, że jeżeli już dochodzi do destrukcji nerwów i do deformacji kończyn, to jest nieodwracalne. Owszem, A pierwszy objaw? Są jeszcze możliwości rekonstrukcji dłoni, ale ileż to kosztuje no i kogo na to stać, żeby potem odzyskać władzę w rękach. A pierwszy objaw, który powinien zaniepokoić? Najczęściej to chodzi o jedną zwykłą białą plamę, odbarwioną u osób, którzy mają skórę ciemną. U białych będzie to lekkie zaruszowienie. No i trzeba to wtedy rozpoznać. Na takim etapie jak rozpoznamy, choroba może by całkowicie wyleczona. Nawet ta plama może zniknąć. Indie są takie, że nawet jeżeli ktoś jest braminem, z dnia na dzień może zostać wyrzucony z rodziny, tak. pozbawiany wszystkiego, tak, zostaje oczywiście. na ulicy. Nikt go nie chce. Musimy odróżnić dwie rzeczy. To są bramini i wszystkie inne kasty. To jest jeden układ, ale jest jeszcze bogactwo i bieda. Człowiek bogaty, też niezależnie od tego z jakiej kasty, jeżeli jest w stanie ukryć swoją chorobę i leczyć ją gdzieś tam potajemnie, to nic mu się nie stanie. Natomiast człowiek na wsi, gdzie dochodzi do właśnie tych zniekształceń, to nie choroba wyklucza, tylko dopiero właśnie te wtórne, widoczne skutki, które nazywamy mm -hmm. stygmą. Człowiek już naznaczony chorobą będzie wyrzucony z wioski, niezależnie od tego, że na przykład wziął już serię leków i absolutnie nikogo Nawet nie zaraża. gdyby był za Leczony, to też Choroba nie, nie wyleczona, zostanie przyjęte. wyleczona, jeżeli przyniosą już skutki widoczne, najczęściej takiego mieszkańca wyrzucają. Nie chcą go między sobą, wstydzą się, brzydzą, boją ciemnotą. No jest to trochę odrażające. No, Pani w tym wszystkim jest tak na co dzień, dlatego głęboko Panią podziwiam. Przepraszam, ale no, jestem lekarzem. A jakie deformacje w Polsce widywałam? Ja jestem człowiekiem też naznaczonym jakąś chorobą. Ja chodziłam kulejąc i ile takich mamy? Ludzi bardzo ciężko okaleczonych, po ale i z innych powodów. Wrodzone choroby powodują duże deformacje. Lekarz, który by nie reagował na to normalnie, po prostu zwyczajnym współczuciem w sensie nie litości, tylko współczuciem takim zwykłym, że jestem z tobą, no to co to byłby za lekarz. Dla mnie to nie ma znaczenia, czy to jest czy z innego powodu jakiekolwiek kłopoty. Widoczne, widoczne, czy niewidoczne. Ja tak się zastanawiałam, czy to dzieje się, to co pani robi, z miłości, czy z litości. O. Dzisiaj wiem, że z miłości. nie redaktor, o, o słowo litości. litość tak. to było coś, co mnie zawsze denerwowało, kiedy byłam jeszcze małym dzieckiem. Pamiętam dwie panie między sobą rozmawiały o jakie biedne dziecko. Tak. Odwróciłam i się powiedziała, i powiedziała, mój tatuś wcale nie jest taki biedny. <laughs> Więc to takie śmieszne, ale właśnie ta litość wzbudzała we mnie wręcz agresję i nie znosiłam litości. Zresztą to jest taki motor, ludzie niepełnosprawni fizycznie. Bardzo często żeby nie ściągać na Aha. siebie czegoś takiego jak litość, przeskakują rozmaite bariery no, i na kłopoty. Przykład naukowe. Tak, tak, radzą sobie po to, żeby no właśnie nie być na czyjejś łasce, żeby nie wzbudzać litości. Mhm. Jak to jest z lekarzami? No bo jeżeli człowiek jest wyleczony, to przecież może pójść do lekarza swojego. No, przyjmie go czy nie? Jeżeli ma widoczne znamiona trądu, tak? zasadniczo nie przyjmie go dlatego, że inni pacjenci by na to zareagowali i uciekliby. Lekarz jest tam wysokopłatny, to jest dobry zawód i lekarz ma jakąś swoją klientelę, Gdyby zobaczyli, że przyjmuje trendowatych, przestaliby do niego przychodzić, straciłby swoją klientelę. To właśnie, człowiek dotknięty trądem jest wykluczony poza wszystkie kasty. Trochę ja też do nich należę właśnie, nie będąc białą i będąc tam z nimi, z tymi trendowatymi też jestem naznaczona trądem. O tych chorobach mówimy, to teraz czystość jeszcze wprowadzimy w tej przestrzeni. Thank you No, pani kiedyś pięknie napisała, mamy ten sam dom i jemy z jednego gara. Tak. Ponieważ wierzą Hindusi w reinkarnację, więc swój los przyjmują jako rzecz oczywistą. Być może, ja mówię, Pan Bóg dobrze pomyślał, bo wtedy jest mniej cierpienia. Mnie się wydaje, że to pojęcie karmy, które tam funkcjonuje... Taka jest moja karma, więc nie walczę, nie szukam mhm. sposobów na przezwyciężenie mojego losu. Można odbierać i negatywnie, i pozytywnie. Negatywnie, bo nie walczę, a przecież czasem są możliwości poprawienia losu swojego czy swoich dzieci, ale też jest pozytywnie, bo to jest mi dane i w tym jakby życiu. zgadzam się na tak. to i wiadomo, że potem będzie lepiej. My też przecież oczekujemy nieba, więc jakby przyjmowanie mhm. tego, co jest nieuchronne, jest zrozumiałe. Natomiast tam, gdzie może jeśli my coś zmienić należałoby chcieć zmieniać? Czy oni mają swoją godność. Poczucie godności, tak. Myślę, że każdy ma swoje. Dzieci, które kłaniają się do nóg, dotykając stóp albo kolan, każdy wie, komu powinien oddać cześć. Szacunek oddać. Tak. Tak, oczywiście. Ja byłam tak szokowana, nie znałam tego gestu i było mi przykro. Kobiety wchodzące do kościoła, najpierw pochylające się do moich nóg, tak. tam jest Pan Jezus, pokazywałam. Ale nie. Potem się musiałam z tym zgodzić i Pan, który wręcz mnie zatrzymywał zawsze na drodze, ja mówiłam, no, musi odprawić swoje nabożeństwo dobrze. Niech tak ma, nie mogę się bronić. A już dzieciom to wręcz pozwalam, bo uważam, że jeżeli rodzice tak wychowują, to jest trochę tak jak z tym smok nonsens. Wiele kobiet broni się przed czymś takim, bo potrząśnięcie ręką albo poklepanie się po plecach uważają za lepszy gest. A ja uważam, że oddanie szacunku przez ten pocałunek dłoni kobiecej, to jest piękne. I z jest właśnie tak. Matka zna swoją godność jeżeli mówię, umie się jakoś dogadać ze swoim mężem na takiej zasadzie, że nikt tego nie widzi, to ona kieruje tą rodziną, to wiadomo, że ona ma godność matki. Mam cudowną rodzinę, gdzie jest ośmioro dzieci i zawsze jak coś chciałam załatwić i pytałam, to powiedz stacie no, ja powiem mamie, mama będzie wiedziała, jak ta cię powiedzieć. Zrobić, tak? Co z tym aha, zrobić, jak ta cię powiedzieć? Zaprosili mnie na wspólny posiłek, siedzę z panem domu, dzieci też pierwsze są obsługiwane, my oczywiście goście, piersi, potem dzieci, a kobieta cały czas stoi w drzwiach, rusza się, patrzy, czego komuś brakuje, dokłada. Ja mówię, ale powiedz żonie, żeby usiadła z nami, bo dla mnie wspólnota, prawda, no to już wszyscy, no, cała tak. rodzina. nie, nie. Jak będzie spokojna, że już wszystko mamy tu dopiero na wtedy. Nakarmione towarzystwo to tak wtedy jest. tak. Nie ja wie, jak to? To ona resztki, no tak. No bo to jest jej godność, godność matki, starsze siostry też tak, starsze córki pomagają w ten sam sposób. Dziecko pisze w wypracowaniu, jak jest zawód twojego ojca, żebrak. To jest zawód, to jest praca. Tata poszedł do pracy. W tym sensie, że poszedł żebrać. Nie ma w tym wstydu, on jest w tej pozycji społecznej i on to akceptuje. A trendowaty? Tak samo. Przyjmuje. Wie pani, to to jest z wielką godnością. Niezwykła sytuacja, bo przecież ileś tam lat temu nie było o tym mowy, prawda? No, no powiem... dzisiaj są lekarstwa, dzisiaj tak. są możliwości, więc ja myślę, że oprócz tego trudnego środowiska w sensie oglądu obrazu, że mają no, takie ręce, takie nogi, te stygmaty I... na nich, myślę, że tam może być wiele odmian i radości, i wesołości. I moi współpracownicy w ośrodku to są przecież byli trendowaci. Część z nich jest bardzo poważnie okaleczona. Pracownicy nawet z zewnątrz przychodzący. Mają swojego kierownika, który ma bardzo zniszczone ręce. Ja zawsze z radością patrzę, jak on liczy pieniądze. To jest niesamowite, jak oni sobie potrafią tymi okalczonymi dłońmi radzić. Wszyscy oni z szacunkiem się do niego przywiązują. wykorzystywani są do czegoś. Bo w środku wszyscy pracujemy. Jest zasada, bo to jest po prostu też nadawanie godności tak. człowiekowi. Człowiek czuje się potrzebny. Potrzebny, oczywiście. I w momencie, kiedy już może coś zrobić, zawsze ma wyznaczoną jakąś pracę, a czasem sami się po prostu przykładają. Kobiety nie tylko sprzątają, piorą młodszym dzieciom. Boże, my zjadamy ponad kwintal dziennie. Więc takie dwa worki ryżu trzeba codziennie wyczyścić z kamyk z jakichś tam złych ziaren. Tak samo krojenie warzyw, wszystkie takie rzeczy, zmywanie wielkich garów. To są prace, które kobiety wykonują i bez ich pomocy ten ośrodek by nie ruszył. Nauczyła ich Pani czystości, zachowania takich, no nie wiem, europejskich standardów, to może za dużo powiedziane, <grym> za dużo. Ale, tak, ale żeby za było w miarę dużo. czysto. Wszyscy się zachwycają, że ośrodek też jest czysty. Moje dzieci zamiatają, a tam jest sucho i przy tym zamiataniu całego obejścia, to niestety ten kurz się unosi. Także sprzątanie to jest duża działka praktyczna. Pracy. Dla dziewczynek, dla chłopców tak samo i w ich internacie to jest ogromna praca, bo utrzymanie czystości nie jest łatwe. Czystość wokół siebie to jest podstawa, czystość toalet i wszystkiego to po prostu grupami wyznaczonymi czyszczą to wszystko, sprzątają i tego się uczą. I to mają przenieść potem do swoich domów z powrotem. Mam nadzieję, że to się będzie działo. Mówi Pani o tej codzienności. Pięknie napisał profesor Tadeusz Gadacz. Trzeba czynić wszystko, co od nas zależy w życiu. Lecz nie należy zbyt wiele oczekiwać od życia. I wtedy mm. nawet drobne, codzienne sprawy Będą nas uszczęśliwiać. Oczywiście. No Jest wiele w tym prawdy. Oczywiście. Podpisuję się pod tym. Co Pani dostała od tych ludzi Ogrom przez te miłości. 25 lat? Ogrom miłości. Mami. Naprawdę. Dzieci są tak wdzięczne. To, że one przyjdą do mnie spontanicznie i zaczną coś śpiewać. Tańczyć. Przytulą się to chciałyby wszystkie naraz. <głosy> Nie mam tylu rąk. Bardzo często właśnie jak jedno podleci, to zaraz pięcioro się przytula. Nie żałuję im tego oczywiście. Ile tylko mam czasu spędzami z małymi i z podróżami z dorosłymi dziewczynami szczególnie, ale chłopców też muszę często utemperować ale i ukierunkować, bo przychodzą i porady, i po wszystko. No Co ja mam od nich dostawać? Naprawdę, ta codzienność jest wystarczającą nagrodą. Ja widzę, jak one rosną, zdrowieją, właśnie stają na własnych nogach. To, to już jest, Umożliwia im Pani to. Ale przez... oni muszą to wziąć tak. w własne ręce. W jakimś momencie zaczynają za siebie sami odpowiadać. Przyjeżdżają z czymś, żeby Aha. się pochwalić. Skończyłem, taki na dyplom przykład. dostałem, z takim wynikiem, ożeni się. Wcześniej już zawiadamiają mnie, często zapraszają mnie. Oczywiście nie mogę brać udziału, wszystkich, bo czasem to są mhm. odległe miejsca też, ale jak mogę i jak jest koniecznie potrzebna, to nie odmawiam im również Czyli tego. tak naprawdę to też przeszłościowo Pani postawiła na dzieci, bo tylko to, że one będą wykształcone, gwarantuje im, że nie będą naznaczone, że nie będą kojarzyły się w ogóle z czymś, co przeszli tak. ich rodzice. Tak, oczywiście. Będą miały swoje życie. Nie tylko. Szkoła jest w tej chwili rozpoznana przez państwo i nasze dyplomy są respektowane tak jak wszystkie inne. Już nikt nie pyta, co to za dziwna szkoła, bo kiedyś te dzieci uczyły się po prostu prywatnie, a zdawały egzaminy jako eksterni. Bardzo w tej dobrze. chwili już mamy te prawa. Bardzo dobrze. Naprawdę mamy dobrych też nauczycieli, ale i dzieci są zdolne. Teraz już w ogóle nie ma problemu z przeniesieniem się do innej szkoły, ze znalezieniem miejsca, gdzie mogą się uczyć zawodu. Dlatego właśnie, że mamy te to... ważne, wszędzie honorowane mhm. zaświadczenia z naszej szkoły. No to bardzo cenna perspektywa. Ale nie tylko, nie tylko. Jeszcze, ponieważ umożliwiamy im dalsze studia, finansowo wspieramy, to przychodzą z czymś na przykład z pierwszą pensją. Za pierwszą pensję czasem jakiś prezent kupuję. Ja czasem się denerwuję na to i mówię, nie, ale znowu, to jest ten zwyczaj taki. Podzielić się, pokazać, że, że właśnie zaczęło im się powodzić. To jest nadawanie godności tym ludziom, tak jak i praca tym moim współpracownikom w ośrodku. Wszystkim, którzy poczują się potrzebni, to ich godność wzrasta. Do mojego aptekarza, który ma cztery klasy szkoły podstawowej, zna wszystkie leki, potrafi mi podpowiedzieć. Czasem ludzie nie wiedzą, bo prawda, wydaje leki tłumaczy jak je wziąć, mówią do niego panie doktorze. Pani, która nie ma w ogóle palców, w jakimś momencie zaczęła uczyć wkładając między kikuty kredę, zaczęła uczyć dzieci w pierwszej klasie, od razu wszystkie dzieci mówiły Madame, to jest nadawanie godności. Ona w ogóle już nie miała chęci do życia. W momencie, kiedy została nauczycielką, zaczęła się ubierać piękne sali, zaczęła dbać o siebie bardziej. To jest coś właśnie, o czym marzył założyciel tego ośrodka. Ja to kupiłam, ja to kontynuuję oczywiście i staram się o to, ale ja zobaczyłam tę piękną ideę ośrodka. Ona zwiedziła, daja świt życia, dać nowe życie, zacząć nowe życie. dził daje, znaczy dający życie. Pani Heleno, mami, Tak. na koniec to powiem pani, dziecko można albo urodzić, albo mieć te dzieci obok, tak jak pani ma tak. i towarzyszyć im przemianie do pięknego, dorosłego, ale także i myślę, duchowego życia. To jest bardzo ważny element, żeby to się nie zamykało tylko do uzyskania zawodu, oczywiście. Dlatego I z... też jest w ośrodku możliwość modlitwy codziennie. Wspólnie się modlimy. Jest i Msza Święta. Ale jak? W Hindi? Dzieci się włączają. Tak, więc w, Hindi, w Hindi po katolicku. Oczywiście. Czy pani mogłaby powiedzieć. Zdrować Mario. Na przykład. Pranam Maryam, krypa purm, prabutere Dania to Danya dania terekarbka fal Jezu. He Sant Mariam Parmeshwar kima, prarna karm karm kelie, ke marne, ke Mam dziecko, które wychowałam od maleńkości trafiła do mnie patrycja, kiedy miała 4 miesiące, była wychudzona niemożliwie, ważyła niecałe dwa kg. Matka nie żyła, zaraz po porodzie zmarła, dzisiaj za miesiąc kończy 18 lat. Ta patrycja, kiedy miała 5 lat na okres adwentu wylosowała do modlenia się za ciężko chorego pacjenta, nazywał się Hemlal. I to pięcioletnie dziecko wymyśliło sobie, że podczas litanii kiedy się mówi, módl się za nami hamare prat na kar, ona mówiła Hemlal ke na nakar. Módl się za Hemlala. I ten Hemlal naprawdę na krótko, co prawda, na, na dwa miesiące, ale doszedł do zdrowia, wygoiła się jego rana twarzy. To są rzeczy, których się nie zapomina. To na mnie robi wrażenie. Pani pyta, co ja na dostaję. Mnie też. Pani. Pani pyta co ja od nich dostaję to właśnie. Dostaje wielki zaszczyt motywacji, bo ja widzę, że im się lepiej dzieje i że jestem im potrzebna. Tak samo jak trendowatych uczynić potrzebnymi komuś. To jest wielka rzecz. Tak samo ja czuję się im potrzebna, i to jest największa motywacja dla mnie, największa radość. No to teraz tylko aleluja, Alleluja. Dzięki bardzo za spotkanie. Doktor Helena Pys z Indii, z ośrodka Dziwodaja. Świt życia. Heard there was a goes like this a Faith was strong, but you needed proof. You saw her bathing on the roof, her beauty, and the moonlight overthrew ya. While well, she tied you to When I saw your flag on the marble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 w leasingu All In, także dla klientów indywidualnych. Dilerzy mini zapraszają.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 Gazeta.pl, CGM i Top Gitar. Album My Zespołu Ira. Do kupienia w sklepach muzycznych, salonach sieci Empik oraz na empik.com i sklep Polskie Radio.pl. Jak przyjemne byłyby nasze podróże, gdybyśmy wcześniej mieli wyświetlacz Active Info Display, tak jak w nowym Tiguanie. Ja lubię widzieć, czy jadę ekologicznie. A ja włączam dużą, kolorową mapę. Tak, żeby jak najszybciej wrócić do domu, przytulić się i obejrzeć ulubiony serial. Hmm przy tym wyświetlaczu telewizor wypada dość blado. Nowy Volkswagen Tiguan z Active Info Display to więcej niż innowacyjne cyfrowe zegary. To wyświetlacz tworzony przez Ciebie. Przegonaj się podczas jazdy próbnej, że doskonałość to dopiero początek. Volkswagen. Wow, ale niskie ceny! W Media Expert przeceny z okazji Dnia Dziecka, smartfony, tablety, laptopy i wiele innych prezentów w super niskich cenach.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 Jest areszt dla studenta chemii, który podłożył bombę we wrocławskim autobusie. Po premier Szedłowice premier Morawiecki spotkał się z wiceszefem Komisji Europejskiej. Rozmawiali o Trybunale Konstytucyjnym. Jak doszło do powstania życia na naszej planecie? Naukowcy mają nowy trop. Student, który chciał zdetonować bombę we wrocławskim autobusie najbliższe trzy miesiące spędzi za kratami. Sąd przychylił się do wniosku prokuratury i zdecydował o areszcie dla 22-latka. W sądzie był dziś Przemysław Gałęski, który zajmuje się sprawą niedoszłego zamachowca. Po raz kolejny odmówił składania wyjaśnień. Nie było po nim także widać skruchy. Prokuratura wnioskowała o areszt, bo zdaniem śledczych mężczyzna mógł spróbować ponownie zaatakować. Czy miał gotowe ładunki? Śledczy odmawiają komentarza w tej sprawie. Dalej nie wiemy także nic o motywach mężczyzny. Co prawda rozmawiał z obrońcami, ale ci nie chcą podawać szczegółów. Mnie udało się za to porozmawiać z kolegą ze studiów Pawła R. Zamachowca pamięta jako osobę lubianą, ale skrytą i małomówną. Studia na inżynierii materiałowej nie bardzo go interesowały. Wolał siłownie, a treningi i zdaniem kolegi ze studiów wspomagał sterydami. Mężczyzna próbował wysadzić miejski autobus linii 145 we Wrocławiu. Ładunek zauważyli pasażerowie i kierowca wyniósł go na zewnątrz. Tam nastąpiła eksplozja. 22 grozi nawet dożywocie. Jest wola szybkiego zakończenia kryzysu wokół Trybunału Konstytucyjnego w Polsce. Zapewniał w Brukseli wicepremier Mateusz Morawiecki. Konstytucyjny pad był jednym z tematów jego spotkania z wiceszefem Komisji Europejskiej, Fransem Timmermansem. Rozmowy toczyły się w przyzwoitym tempie, podkreślał minister rozwoju. Intencją wszystkich stron jest, żeby to zakończyć, czy może prawie wszystkich, bo myślę, że najbardziej karmi się tym, mówiąc tak kolokwialnie, opozycja, ale wszystkich pozostałych stron jest, łącznie z Trybunałem samym, żeby znaleźć jakieś kompromisowe rozwiązanie. Sądzę, że jesteśmy na dobrej drodze do znalezienia takiego rozwiązania. Wicepremier zapewnił, że atmosfera rozmowy z wiceszefem Komisji Europejskiej była dobra. Pan Timmermans docenia to, że te nasze rozmowy się toczą. Z dzisiejszej rozmowy z nim zdecydowanie wywnioskowałem, że zdaje sobie sprawę z tego, że pewne poważne propozycje są formułowane, natomiast szczegóły będą w najbliższych dniach również dyskutowane przez zespoły robocze. Unijni komisarze mają ponownie omówić sytuację w Polsce w najbliższą środę. Dzień wcześniej planowana jest rozmowa telefoniczna premier Beaty Szydło z Francem Timmermansem. W serwisie trójki teraz Ukraina. Tam trwają spekulacje co do politycznej przyszłości Nadji Sawczenko. Ukraińska oficer po niemal dwóch latach niewoli została zwolniona z rosyjskiego więzienia i wczoraj przyleciała do Kijowa. Sawczenko jest deputowaną do parlamentu w Kijowie. Nadia Sawczenko po przylocie unikała mocnych politycznych deklaracji. Będę pracować na rzecz tego, aby Ukraina była silna, a Ukraińcy mogli żyć godnie na swojej ziemi. Nadia Sawczenko w czasie, kiedy znajdowała się w rosyjskiej niewoli, dostała się do ukraińskiego parlamentu. Jako tak zwaną jedynkę na partyjnych listach wystawiła ją Batki Wszczyna, byłej premier Julii Tymoszenko. Kijowski politolog Jewgen Magda prognozuje konflikt dwóch osobowości. Tymoszenko dużo Julii Tymoszenko bardzo trudno współpracuje się z innymi politykami, liderami, zwłaszcza bardziej popularnymi od niej samej, a taką obecnie jest Nadia Sawczenko. To wróży konflikt wewnątrz partii. Zdaniem eksperta Kreml wypuszczając Sawczenko miał nadzieję, że stanie się ona katalizatorem negatywnych nastrojów społecznych. Jakie są jednak plany samej Nadii Sawczenko dowiemy się pewnie w najbliższym czasie. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. Jest nowy ślad dotyczący zagadki powstania życia na Ziemi, tak twierdzą astronomowie NASA. Ich zdaniem źródłem energii niezbędnym dla ziemskiego życia były gigantyczne wybuchy na Słońcu. 4 miliardy lat temu Słońce świeciło słabiej, ale częściej niż dziś pojawiały się na nim potężne rozbłyski. To dzięki nim gwiazda wyrzucała w przestrzeń z gigantyczną energią olbrzymie ilości cząstek. Teraz taki wiatr słoneczny dociera do naszej planety raz na 100 lat, ale eksperci NASA sądzą, że ówczesne Słońce mogło produkować nawet 10 takich rozbłysków dziennie. Naładowane cząstki reagowały z ziemską atmosferą, przez to powstawały ważne dla życia tlenek węgla i tlen. Po Poza tym robiło się cieplej i życie mogło kwitnąć. Zdaniem naukowców z NASA taka hipoteza pomoże w poszukiwaniu śladów życia na innych planetach. Rafał Motriuk Polskie Radio. To był serwis trójki. Aż do jutrzejszego wieczora na zmianach chmury i rozpogodzenia, ale będą także przelotnopady deszczu, a na południu i w centrum także burze, lokalnie z gradem i porowistym wiatrem. W nocy od 9 do 13 stopni, jutro od 17 stopni w Gdańsku, do 23 w Warszawie, Krakowie i we Wrocławiu i do 24 w Rzeszowie i Lublinie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy.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 Mercedes-Benz nie muszę się o nic martwić. Właściciele czteroletnich lub starszych Mercedesów mają gwarancję. Gwarancję mobilności. Poza tym w autoryzowanych serwisach mam nawet 30% zniżki na przeglądy i usługi. Załóż kartę klienta i ciesz się wszystkimi korzyściami naszej oferty. Szczegóły na mercedesbenz.pl. ukośnik karta. Media Ekspert. Włączamy niskie ceny. W Media Expert z okazji Dnia Dziecka, smartfony, tablety, laptopy i wiele innych prezentów w super niskich cenach. Moja pierwsza? Pierwsza gwiazdka. Pierwsza miłość. Pierwsza fotografia. O, pierwsza komunia. Pierwsza dziewczyna. Pierwsza piłka. Pierwsza bramka. Nie spóźnij się na żadne święto. Zobacz pierwszą bramkę na nowym laptopie. Teraz Mediamarkt. Zrób zakupy, strzel gola i zgarni kasę. Na przykład idealny dla graczy notebook Lenovo Y700 z systemem Windows 10 za jedyne 3599 zł. Mediamarkt.pl Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry. To może zaczniemy od wiersza. Modlitwa przed końcem świata. Już się zmieszka, nadchodzi noc. Psy dzwoniąc łańcuchami siadają przed budami wpatrzone w mleczną drogę. Kurz niebieski sypie się spod twych stóp na syberyjskie miasta. Z działu średniego zasięgu strzela do niego armia czerwona. Biedni żyją na kredyt. Bogaci masowo ubezpieczają się od siedmiu boleści i wyroków sądu ostatecznego. Na zachodnich wybrzeżach grają trąby powietrzne, znikają pory roku. Ziemia drży od eksplozji w klubach i na placach. Za wcześnie przychodzisz, za wcześnie. Nic jeszcze nie jest gotowe. Siwowłosa dziewczynka wciąż czeka na list z workuty. Trwają śledztwa katyńskie, mokotowskie, smoleńskie, Rodziny ofiar nie mogą być pewne miejsc ich pochówku. Gdybym wcześniej znał dzień i godzinę, już dawno zacząłbym pracę. Tyle było do zrobienia, a teraz mogę Cię tylko prosić. Włóż nić miłości w dzioby jaskółek, niech nawloką na nią kości umarłych. Poślij swych świętych dolinami rzek. Niech powiedzą pagórkom, ruszcie się, a łąkom i sadom chodźcie z nami. I pozwól zapomniane wiersze zebrać ze starych książek. Zabierzmy ze sobą na drogę 12 koszy ułomków przedwiecznego słowa. Wizja eschatologiczna, czy apokaliptyczna w świąteczny wieczór po dniu procesji, sypania kwiatków, zapachu kadzidła. Zapyta pan, dlaczego nie? No nie wiem, mi się kojarzy Boże Ciało, jednak mniej z tradycją taką ściśle katolicką, a bardziej z żywą obecnością Chrystusa. Taki wiersz mówiący o drugim przejściu i tej perspektywie, na którą wszyscy czekamy, wydaje mi się oczywiste. Ja wytłumaczę się, dlaczego wybrałam ten wiersz. To jest prawdopodobnie przypadek. Otóż wieczór Wigilii Wielkanocnej, otwierającej sekwencje następujących po sobie świąt, Zaczynałam piosenką o końcu świata czy słowa miłosza, z tego ocalenie z roku 45. Pamięta Pan o tym staruszku, który sobie niezależnie tak, tak. od sytuacji, która panuje we wszechświecie, podwiązuje te pomidory, czyli pracuje w ogródku. No i tak pomyślałam, że te dwa wiersze ze sobą mogą pięknie korespondować właśnie pomiędzy Wigilią Wielkanocną a Świętem Bożego Ciała. Po oktawie święta zesłania Ducha Świętego, no rozmawiamy w tym kontekście święta religijnego, stąd te odniesienia, jeżeli Państwo mają inne przekonania, to bardzo przepraszamy, ale i tak poproszę, by z nami Państwo zechcieli pozostać. Też mam w swojej twórczości taki wiersz, o zwykłym życiu w obliczu końca świata, Dies Ire się nazywa i myślę, że tamten jest bardziej podobny do piosenki o końcu świata Miłosza. Ten wiersz, myślę, stawia w perspektywie apokaliptycznej takie moje doświadczenie spotkania z historią, Polski, w której jest obecny Jezus Chrystus, myślę bardzo głęboko, i wyraża trochę taki ludzki żal, że nie udało się przeprowadzić do końca, wyciągnąć z tej historii Polski tych wszystkich ważnych spraw, które na to zasługują, oddać sprawiedliwości wszystkim poległym, Ale z drugiej strony to właśnie należy do Chrystusa, który przyjdzie i który przychodzi wciąż. Więc ten wiersz jest dyktowany czułością, ale też jest trochę przekorny czy autoironiczny, bo wszystko, co możemy zrobić, żeby pochylić się nad tymi prochami zmarłych, wyciągnąć z tej historii sens, prawdę, piękno, to jest tylko namiastka tego, co nas czeka u kresu czasów. Pan Wojciech Węcel... Proszę Państwa, poeta, urodzony w 1972 roku, czyli młodszy od trójki o 10 lat, mieszkający w Gdańsku 26 wierszy zamknął w nowym tomiku pod tytułem pod tytułem Epigonia. Wiem, że autotłumaczenie wierszy, tym bardziej tytułów wierszy czy tomików, nie jest ulubioną czynnością poetów, ale jak radiu rozmawiać z poetą o poezji bez próby, egzegezy, mówiąc podniosle, to może przyjrzeć. Przyjrzyjmy się temu tytułowi i ja troszkę dałam się nabrać, bo szukałam w internecie, w słownikach rozmaitych jakiegoś wytłumaczenia mm. dla tej figury. No i doszłam do genialnego wniosku, że to jednak jest pańska inwencja słowotwórcza, czyli że to jest rodzaj neologizmu. No rzeczywiście, to słowo w tej formie rzadko się pojawia w słownikach. Mój pierwszy wiersz otwierający ten tom mówi o muzie, która jest matką czułości i siostrą nicości. No i trochę ta forma została dobrana pod tym kątem. Myślę, że to brzmi pięknie jako imię dla takiej muzy. Trochę mhm. jak i może. Czyli, przepraszam, bohaterka antyczna. Tak. No jest tutaj trochę ze stylizacji antycznej w tym tomie, ale ten tytuł, no jest też jakąś formą prowokacji wobec współczesnej epoki, która rzeczywiście epigona kojarzy z jakimś nietwórczym naśladowcem, dawnych stylów. Tymczasem dla mnie to spojrzenie wstecz, upomnienie się o dawnych poetów i o dawny język poezji jest bardzo ważne w tej epoce, która dąży do oryginalności za wszelką cenę. Nieświadoma, że bardzo trudno jest stworzyć coś zupełnie nowego i że tak naprawdę przetwarza dawne wzory w sposób nietwórczy, zamiast bardzo świadomie oprzeć się i znaleźć zakorzenienie w tradycji. To Eliot mówił, że kto odrzuca tradycję, ten skazuje się na dramat tradycji niewybranej. Więc myślę, że wielu współczesnych poetów i współczesna literatura jako całość w tym bałwochwalczym uwielbieniu oryginalności nie jest świadoma często, że też korzysta z dawnych języków. Ja staram się te języki nazywać, odnosić się do nich bardzo konkretnie. Słowo epigon też słownikowo oznacza po prostu człowieka później urodzonego. I Ja też często mam takie doświadczenie rozminięcia się z własną epoką. Myślę, że w dwudziestoletrach powiedzmy, czy jeszcze bardziej może w XIX wieku byłoby mm -hmm. mi łatwiej żyć i pisać, ale jest to też upomnienie się właśnie o tych poetów dwudziestolecia, którzy później w emigracyjnym okresie swojej twórczości napisali najważniejsze swoje wiersze. Mam tu na myśli przede wszystkim mm -hmm. Kazimierza Wierzyńskiego, jego tom Krzyże i Miecze, Jana Lechonia, jego tom Lutnia po Bekwarku i Aria z kurantem, także Marmur i Róża, Tadeusza Słukowskiego, autora Tarczy i Domu Złotego, bardzo mało znanego poetę Wacława Iwaniuka, Józefa Łobodowskiego. Czyli wymienia Pan grupę poetów? Polonista, To słychać, mhm. to są, jeżeli można tak powiedzieć, dawni skamandryci. To no skamandry tak, ale oni są obecni cały czas w polskiej literaturze jako skamandryci wyłącznie. A to są poeci, którzy najważniejsze swoje rzeczy napisali na emigracji, bo udokumentowali ten dramat Polski zdradzonej w Jałcie, ale też sięgając bardzo głęboko w głąb historii. Te wiersze są gorzkie, historiozoficzne, ale głęboko prawdziwe i mówiące też prawdę o naszej obecności sytuacji. Ta tradycja zupełnie nie została po 89 roku podjęta. Zresztą odnosi się to nie tylko do poetów, ale także do myślicieli politycznych, takich jak Ignacy Matuszewski choćby, czy do publicystów, takich jak wielki krakowianin Zygmunt Nowakowski, zresztą długoletni redaktor Radia Wolna Europa. I bardzo mi brakuje obecności tych poetów, zwłaszcza Lechonia i Wierzyńskiego, z późnych lat ich życia w polskiej kulturze. I trochę jest tak, że na dając ten tytuł Epigonia, pomyślałem sobie, że może warto zaryzykować z tym tytułem oskarżenia o wtórność, ale wnieść na plecach, na własnych plecach do polskiej kultury tych zapomnianych poetów, bo też ich słowa, ich podniosłe słowa, takie jak Bóg, Honor, Ojczyzna, rozpisane na wiersze, na bardziej oryginalne frazy, ale wokół tej prawdy się ogniskujące, ich słowa, mam wrażenie, spotkał ten sam los, co Żołnierzy Wyklętych, Często porównuje ciała, kości poległych ze słowami. Mam wrażenie, mm -hmm. że te słowa też poległy. I jeżeli już dziś widzimy w Żołnierzach Wyklętych żywą tradycję, to nic nie stoi na przeszkodzie, żebyśmy też w tym dawnym języku poezji uznanym za martwy odnaleźli życie. Hmm, poszybował Pan już daleko i wysoko, a tutaj po drodze jeszcze parę wątków chyba zagubiliśmy, bo w jakimś momencie powiedział Pan po 89. roku, ale ja sobie nie przypominam, żeby i przed 89 rokiem jakoś szczególnie czytano z no e, tak, kamandrytów. Co ciekawe, pod koniec PRL-u, taki na przykład Stanisław Baliński, którego to wcześniej nie wymieniłem, a też, jest z tej to, grupy też wybitny tak, poeta, miał swoje pierwsze i ostatnie do tej pory wydanie zbiorowe, czy wybór wierszy przygotował to Paweł Herc w latach 80 -tych. To jest paradoks, hmm. że w PRL-u jeszcze wielu z tych poetów miało swoje wydania no, ale... pod koniec PRL-u, a, a po 80 roku, kiedy należało odnieść się do tej tradycji i odbudować tę polską ciągłość. Zupełnie o nich zapomniano. Ja myślę, że my tego sami nie rozstrzygniemy dzisiaj. Dawna polonistka i stosunkowo świeży polonista, jeżeli mogę tak się o panu wyrazić. Ale ja bym jeszcze chciała powrócić do tego tytułu, bo jest też taka figura antyczna epigona. Epigoni to byli synowie siedmiu przeciw Tebom, ich następcy oczywiście w tej sytuacji. A tak, mściciele. tak. 10 lat po wyprawie siedmiu przeciw tebie pomścili swoich Asi. ojców i złupili i podpalili Teby wyruszając z Argos. I to jest tradycja, której też byłem świadomy i świadomie do niej nawiązałem. No, chciałbym, żeby w polskiej kulturze pojawiło się siedmiu takich poetów, którzy by złożyli hołd swoim duchowym ojcom, czy wnieśli ich wkład do polskiej kultury na nowo. Ja myślę, że to w domach, w takich rodzinnych tradycjach, pamięci, przekazach, to wszystko zachowało tę ciągłość. Pan tutaj nawiązuje takiego dyskursu, by tak rzec, publicznego, no, żeby już nie wynikać w politykę, bo chciałabym i mścicieli, i polityków dzisiaj Odesłać na zieloną łączkę, żeby sobie troszkę odpoczęli. Natomiast to, co się w tym dyskursie nazywa wyklętym, to w tym dyskursie publicznym może istnieje, ale w rodzinnej pamięci wujek z AK, wujek z partyzantki, dziadek, który ginie w strasznych okolicznościach, nie chciałabym do tego nawiązywać, to wszystko przecież jest noszone na naszych biednych, pochylonych plecach ludzi, którzy właśnie swoich rodziców i dziadków. To już pochowali. Czy zostali wcześniej tam ci pochowani? Natomiast jeszcze do tych epigonów pan zacytował Eliota, a ja bym się zrewanżowała Eklezjastesem czy kocheletem Nihil Nowi sub sole. No po prostu nic nowego pod słońcem i to dosyć dawno zostało sformułowane to zdanie i ono jest wciąż aktualne. Nieprawdaż? No tak, myślę, że co do tego nawet postmoderniści się zgadzają z klasykami, tworząc jakieś labirynty literackie. Natomiast mi się wydaje, że Oryginalność wciąż jest możliwa w literaturze, tylko nie tą drogą, do jakiej nas przyzwyczaili jacyś neolingwiści, poszukiwacze właśnie nowych form którzy często nie są świadomi własnej tradycji, że przepisują na przykład Tadeusza Pipera, Tak się zdarza. Myślę, że oryginalność bierze się z osobowości twórcy, z kręgosłupa moralnego i z tego, że on wyrasta po prostu w nowych czasach, więc już nie jest takim człowiekiem jak ci poprzednicy. Te czasy siłą rzeczy mają na niego wpływ, kształtują go w jakiś sposób i tutaj nie trzeba za wszelką cenę gonić za oryginalnością, bo jeśli poeta dostał jakiś dar. I nie jest to tylko takie pisanie katarynkowe, powtarzanie dawnych wzorów. To sztuczne, jeżeli jest w tym jakieś serce, jakaś dusza, to myślę, że o oryginalność można być spokojnym. Te wiersze często dają się rozpoznać. Tak mm -hmm. jest, nie wiem, z Jarosławem Markiem Rymkiewiczem, z Przemysławem Dakowiczem, ze współczesnych poetów. Ale wie pan, bo obawiam się, że dwoje polonistów może rzeczywiście zejść na taką ścieżkę, która może być niewygodna dla tych, którzy słuchają. Bo ja teraz pomyślałam, sobie, może trzeba by na nowo pomyśleć o tym, czym jest klasycyzm. Skoro pan zacytował Jarosława Marka Rymkiewicza, to w 67 roku kazał się taki tom jego esejów, czym jest klasycyzm, manifesty poetyckie. Tak jest. A z kolei, i tu trzeba przypomnieć wielkiego badacza literatury, kultury, Ryszarda Przybylskiego, który niedawno temu, bo 10 maja odszedł, napisał zbiór pod tytułem To jest klasycyzm. I ja myślę, że gdybyśmy wrócili do tych dawnych tekstów eseistów, badaczy literatury, kultury, może mielibyśmy nie nieco jaśniejsze spojrzenie na sprawę, ale nie chciałabym już więcej o tym rozmawiać, bo mamy tyle tematów i tyle wierszy jeszcze do przeczytania, więc zanim przystąpimy do kolejnego, jeżeli pan pozwoli, takiego zrębu tematycznego, to ja poproszę, by pan przeczytał ten wspominany przez pana już pierwszy wiersz z książki. To bardzo wdzięczny wiersz. Od razu mogę uprzedzić fakty, że dałoby się nawet dopisać do tego muzykę i zaśpiewać. Być może tak. I jeśli znajdzie się chętny, to serdecznie polecam i zapraszam. Słucha Co się ciekawe, pani wspomniała o Jarosławie Marku Rynkiewiczu i jego tomie esejów Czym jest klasycyzm? I mottem tego wiersza jest właśnie fragment z tej książki. Uh -huh. Nie ma idiomu poetyckiego czasu minionego i czasu teraźniejszego, bo jest jedno wielkie morze języka poetyckiego poza czasem. Tak, to jest przed 40 kilku lat zdanie. Bardzo dziękuję, że pan to zechciał powiedzieć. Ja oczywiście kierowałam się tylko intuicją. Epigonia. Moja muza jest matką czułości. Żyje sama nad morzem poezji. W ciągu dnia zbiera muszle na brzegu i naprawia porwane sieci. A muszle szumią polszczyzną. A w sieciach Miotają się słowa. Słowik śpiewa pieśń czarnoleską, Laura szepcze do swego filona. Moja muza jest siostrą nicości, mieszka w wieży z kości poległych, wieczorami zapala latarnie, odprowadza wzrokiem okręty. To są widma rozbitych statków, które tkwią zatopione w języku, a każdy ma rzeźbę na dziobie. Leopolis, Sarmatia, Virtus. Przypada. A jakie słowo znajduje się w ostatnim wierszu? Jaki wers kończy ten cały tomik? Chodzi o wiersz Chrystusie utraconych miast, mhm. które jak krew nosimy w sobie: Jeżeli żyjesz, to nas zbaw, lecz tylko z Wilnem. I ze Skąd ten Lwów u Pana? Czy Pan, jak większość ludzi mieszkających w Gdańsku, ma swoje korzenie na wschodzie? Nie, absolutnie nie. Lwów jest dla mnie ikoną polskości, ikoną tego pokolenia, które gdzieś tu znajduje wyraz i dochodzi, przebija się do głosu w tych wierszach. Pokolenia tych poetów dwudziestolecia, którzy później trafili na emigrację, ale też żołnierzy, choćby generała Władysława Andersa, którzy poprzez sowieckie łagry przeszli później cały szlak, z Monte Cassino w centrum i wywalczywszy, zresztą Lechoń pisał o tym, wywalczywszy innym wolność rękami, Skrwawionymi dowiedzieli się nareszcie, że sami nie mają ziemi, bo tę ojczyznę na Kresach, Lwów, Wilno im odebrano. I to jest hołd złożony temu pokoleniu i też w tym wierszu jest takie marzenie o tej Polsce wyśnionej, mitycznej. Właściwie ten wiersz jest taką modlitwą do Boga, by te krajobrazy, miejsca, które w nas żyją i które są jakąś esencją polskości zostały zbawione u ukresu czasów razem z ludźmi bo te wiersze właściwie wszystkie są o tym samym, o tym ogromnym potencjale duchowym polskości tkwiącym gdzieś pod zwałami martwych ciał, pod zwałami ziemi i pod zwałami martwego języka. Maria Janion kiedyś mówiła o zmierzchu paradygmatu romantycznego. Ja się jakby według tych wzorców nowych kształciłem na uniwersytecie, a mhm. później się okazało, że to wszystko jest zmyślone, że tak naprawdę to, czy coś ginie, umiera, czy nie, zależy od nas samych, od tego, w jaki sposób podchodzimy do wartości, także do polskości. I Myślę, że te słowa, symbole Leopolis, Lwów, Sarmacja i cnota Cnota, Virtus jako cnota, jako męstwo również, które gdzieś tam jest zapisane w polskich dziejach, to wszystko wciąż jest gdzieś tam, mówiąc, w przenośni pod ziemią i czeka na ten dzień ostateczny. Dlatego o tym nie zapominam i staram się to też pokazać, uświadomić swoim czytelnikom. Romantyzm pan też sięga tych, którzy tworzyli w romantyzmie jak Juliusz Słowacki, czy późnym romantyzmie jak Norwid. Ale dopytam jeszcze, pan uczęszczał na zajęcia do tych ludzi, którzy z kolei byli słuchaczami czy uczestnikami seminarium profesor Marii Janion? Tak, tak. Moją promotorką była pani profesor Małgorzata Czermińska, profesorami między innymi Stefan Chwin, Stanisław Rosiek, także ludzie, którzy wyrośli z tej tradycji seminariów z Marią Janion. A wie pan, że pan ma 44 lata? No, tak mi się wydaje. Czy przywiązuje pan, brzydko mówiąc, wagę do dwóch czwórek? Nie, czasem uśmiecham się w urodziny swoje. Uśmiechnąłem się właśnie, kiedy ktoś mi zwrócił uwagę na to, że mam 44 lata, ale oczywiście myślę, że to jest taki żart. Może boski żart. Może. Ale no raczej mam dystans do siebie i nie myślę w tych kategoriach. Wieszczych? Ja staram się wykonać dobrze, że miosło, do którego zostałem powołany i oczywiście wierzę w swoje powołanie. Natomiast uważam, że no, jako człowiek, jako też publicysta, jak poza poezją, jestem dość przeciętnym, takim ludycznym, <śmiech> dość pospolitym człowiekiem. Natomiast rzeczywiście to, co przychodzi, nie wiem, nie wiem, dlaczego przychodzi, ale staram się obrabiać jak najlepiej umiem i myślę, że w, w moim życiu z poezją najważniejsze jest słowo, najważniejsze jest słowo jako pochodna tego słowa przedwiecznego. Zresztą tak jest w ogóle w poezji. Mówił o tym ten mój pierwszy wiersz, okay. gdzie pisałem o dwunastu koszach ułomków mm -hmm. przedwiecznego słowa i chciałem tam pierwotnie w jakiś sposób wymienić te tytuły tomów wierszy poetów emigracyjnych zapomniane. Chciałem to jakoś wpleść. To są ułomki przedwiecznego słowa, które gdzieś tam porzuciliśmy po drodze, a które wystarczyłyby nam dzisiaj na to, żeby pożywić się duchowo i jakby nieść dalej swój wspólnotowy los w takim poczuciu, że nie jest to przekleństwo, ale właśnie błogosławieństwo z perspektywy eschatologicznej. Hmm. A tytuł pańskiej pracy magisterskiej? O, to jest ciekawe. Pisałem o poezji Adama Zagajewskiego. Lwowiak w końcu. Lwowiak, aczkolwiek Później jakby ta moja perspektywa bardzo się zmieniła. No i myślę, że w ogóle od tej strony Miłosza, która była mi bliska gdzieś na studiach i którą kontynuuje Zagajewski, od takiego estetyzmu, w pewnym sensie epifanii, piękna, przeszedłem na stronę Herberta i jego kontynuatorów. I ta tradycja, taka tradycja moralna powiedzmy, tak jest mi dzisiaj dużo bliższa niż, późny e, Miłosz, niż takie epifanie piękne, które do późny, dzisiaj tworzy Zagajewski. Ale późny Miłosz, to i druga przestrzeń, no to już nie są epifanie piękne. To tak na wszelki no tak, wypadek. No tak, ale to są znowuż, mam wrażenie, takie wielkie słowa Pozbawione jednak konkretów. Akurat te wiersze ostatnie Miłosza, które gdzieś tam się upominały o wartość religii, traktat teologiczny, to wszystko wydaje mi się mało poetyckie z kolei. Znaczy za mało zakorzenione w konkrecie i mhm. stąd ten późny Miłosz nie jest mi tak bliski. Miłosz mnie uczył na pewno obrazowania, języka poezji. I na pewno wiele jest we mnie w tych moich wierszach z Miłosza, natomiast odczuwam skrajną obcość, jeśli chodzi o podejście przede wszystkim do wspólnoty. Znacznie bliżej do tych poetów, którzy starali się wyrażać ducha tej wspólnoty, niż do takich poetów, którzy opisywali swoje indywidualne relacje z Bogiem. Pomyśl nad tym, co Pan powiedział. A jeszcze nawiązując do Miłosza, ale proszę się nie obawiać, przytoczę jeszcze tę piosenkę o końcu świata w wykonaniu Wojtka Malejkata. W dzień końca świata pszczoła krąży nad kwiatem nasturcji, rybak naprawia błyszczącą sieć. Skaczą w morzu wesołe delfiny, młode wróble czepiają się rynny i wąż ma złotą skórę, jak powinien mieć. W dzień końca świata kobiety idą polem pod parasolkami, pijak zasypia na brzegu trawnika, nawołują na ulicy sprzedawcy warzywa, i łódka z żółtym żaglem do wyspy podpływa. Dźwięk skrzypiec w powietrzu trwa i noc gwiaździstą odmyka. A którzy czekali błyskawic i gromów są zawiedzeni. A którzy czekali znaków i archanielskich trąb nie wierzą, że staje się już, dopóki słońce i księżyc są w górze, dopóki trzmiel nawiedza róże, dopóki dzieci różowe się rodzą. Nikt nie wierzy, że staje się już. Tylko siwy staruszek, który byłby prorokiem, ale nie jest prorokiem, bo ma inne zajęcie, powiada, przewiązując pomidory, innego końca świata nie będzie. Innego końca świata nie będzie. Ocalenie. 1945. Otóż redaktor Znaku, który bywał u Czesława łosza w Berkeley, siedział sobie gdzieś tam na tym Grizzly Peak Boulevard i powiedział, że jak się ma taki widok, to można mieć widzenia. Ale proszę się nie otrząsać teraz z obrzydzeniem, bo ja teraz zapytam, jakie pan ma widzenia z matarni? I proszę nam opowiedzieć hmm. o swoim geniusz Locji. Na wieży kościoła jest gniazdo bocianie. W tym roku znowu przyleciały bociany, choć długo to trwało i Przylatywały, odlatywały, szukały się wzajemnie, ale teraz jest para bocianów, także można się spodziewać, że będą młode znowu. No ja trochę patrzę na te bociany jak dawni mieszkańcy polskiej prowincji, czyli kojarzę je z dobrobytem, są znakiem pewnego ładu w domu i w okolicy. Są błogosławieństwem, czasami czuję się jakby krążyły takie wielkie białe anioły nad matarnią. No ja zbudowałem w poprzednich książkach na pewno i wierszach w matarni takie centrum świata i to centrum nadal jest moją małą ojczyzną właśnie ten kościół z czerwonej cegły z XIV wieku. To jest pocysterski? Czy... Pocysterski, filia klasztoru oliwskiego. Mój dom, łąki, teraz jest tam stacja pomorskiej kolei metropolitalnej <śmiech> i można z matarni dojechać z jedną przesiadką właściwie wszędzie, do Krakowa, do Warszawy. Taki paradoks. Na forach internetowych ludzie piszą, że ten przystanek w matarni jest niepotrzebny, bo tam nikt nie wsiada. No właśnie głównie wsiadam ja i moja rodzina. No ale bardzo mi się podoba ta perspektywa tej mojej małej ojczyzny, która została połączona ze światem, no i jest takim ważnym miejscem. Zresztą zawsze Matarnia była ważnym miejscem, bo nadawał jej tę wysoką rangę właśnie kościół na starych mapach z XVIII, XVII wieku. Nie wymienia się połowy miejscowości, które dzisiaj są znane, a Matarnia funkcjonuje gdzieś na tych samych prawach, co powiedzmy Elbląg, Tczew może, Kartuzy jeszcze, tak, mhm. bo tam też był klasztor. Więc cały czas teatr Tradycja jest żywa, jakoś się odnawia. Ludzie często kojarzą matarnię z centrum handlowym, które Niestety. ma taką nazwę, po drugiej stronie obwodnicy, a matarnia właściwa to jest ta stara matarnia, po której już właściwie mało zostało, ale w centrum jest wciąż kościół, jest cmentarz, są kapliczki, domy z czerwonej cegły już zburzone, no ale co ciekawe jest to miejsce z taką tradycją literacką, bo mało o. kto wie, że w blaszanym bębenku Gintera Grasa, babka Anna Koliaczek, babka Oskara Macerata mieszka właśnie w takim domu z czerwonej cegły w matarni. Teraz już te baraki zburzono, ale jakby one cały czas tworzą topografię gdzieś w mojej głowie. I Właściwie wszystkie, wszystkie symbole i obrazy, które przenikają do mojej poezji gdzieś są zakorzenione w obrazach widzianych w matarni w młodości. Łąka leśmiana, no to widzę konkretną łąkę w matarni, staw z ballad Mickiewicza, to jest też dla mnie staw, czy jakieś oczkowodne na bagnach w matarni. Więc to wszystko gdzieś przeniknęło do mojej poezji, ale myślę, że teraz udało mi się wykroczyć poza to swoje centrum świata i według tego samego wzoru zbudować takie centrum świata z polskości. Gdzieś tam z Wawelem, z Jasną Górą, z krakowskim przedmieściem w Warszawie, które też pamięta różne różne manifestacje i różne marsze polskie i w tej chwili poszerzyłem ten krąg powiedzmy małej ojczyzny, ale według tego samego schematu duchowego. Też powiedzmy Państwu, którzy słuchają nas w innych częściach Polski, że Matarnia to jest dawna wioska kaszubska i Pan jakoś wrócił w tę kaszubską rzeczywistość, jeżeli można tak ogólnie jej powiedzieć. Chyba ożenił się Pan z kaszepką. No tak, z koleżanką z roku z polonistyki w 95 roku, czyli już bardzo dawno temu 21. rocznica ślubu w tym roku nas czeka, ale to też ciekawe, bo przecież ja nie byłem nigdy jakimś takim patriotą kaszubskim w sensie przynależności do Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego mhm. i jakby ta tradycja nie była dla mnie tak istotna jak polskość. A jednak gdzieś tam taka Kaszubskość mnie samego znalazła i szukając żony też nie szukałem Kaszubki, a okazało się, że właśnie jest ona Kaszubką czy pochodzi z Kaszub. I myślę, że to jest piękne też, że ta Kaszubskość gdzieś tam mnie znalazła. Teściowie są Kaszubami. Ja coraz częściej, i myślę, że będzie na to czas w przyszłości, żeby jeszcze pogłębić tę swoją tradycję Kaszubską, coraz częściej sięgam też do genealogii swojej rodziny i, i okazuje się, że to jest rodzina pochodzenia niemieckiego, ale osiadła na Kaszubach w XVII wieku już i właściwie kompletnie niemobilna, bo żyjąca przez wieki w okolicach Grabowa pod Kościerzyną i Grabowską. Mm -hmm. Założyciel protoplasta tego rodu był szklarzem. Założył jedną z pierwszych hut szkła na Kaszubach. Nazywał się Balcer Wencel, Przybył prawdopodobnie z Hesji do Raju Maryi, jak Kartuzi nazywali właśnie te swoje okolice. I jego któryś z synów został. Później to, to są przez wieki tradycje czysto kaszubskie. Pierwsze słowiańskie imiona pojawiają się w 20 roku w mojej rodzinie. Wcześniej to były imiona łacińskie. No i ta historia też mnie jakoś fascynuje. Jestem bardzo otwarty na złożoność świata i też na, się wydaje, że wielokulturowość zawsze była bardzo płodnym terytorium, źródłem polskości. No i zresztą Jarosław Marek Rymkiewicz, do którego tu się odwołuje w poezji, też jest pochodzenia niemieckiego i to nie tak Niemiecko-tatarskiego, ja. proszę uwagać. Tak, tak, tak. I to nie w siódmym czy tam w piętnastym pokoleniu, tylko całkiem świeżo to się liczy. Wierzyński pochodzenia austriackiego. Tak, Jest mnóstwo poetów, zwłaszcza pisarzy w Ogóle, którzy gdzieś tam wyrastają z różnych i Mi się wydaje, że no, że to jest bardzo ciekawe. Tak, Paweł Chile, mój długoletni przyjaciel. Zawsze, kiedy się spotykaliśmy, teraz już nie ma czasu, tak jak kiedyś, żeby tak często się spotykać, jakoś ta znajomość się urwała w pewnym momencie, ale kiedyś w matarni bardzo często siadaliśmy przy stole i snuliśmy opowieści. Paweł Hila, z tej też swojej tradycji austriackich Żydów, ja ze swojej tej tradycji kaszubsko-niemieckiej. I jakby ta kultura opowieści wydaje mi się, która jest bardzo płodna dla literatury jest kulturą nasyconą różnymi wpływami narodowościowymi, to, to stanowi jej walor. Zresztą powiedzmy, Polska dwudziestolecia, w której się zakochałem, to była też polska wielokulturowa, ta wielokulturowość, zwłaszcza na kresach, no jest takim moim ideałem kultury polskiej która by świadczyła o wielkości tego narodu i tego państwa. Ale to pomorskie zagłębie poetyckie, czy poetycko-literackie, czy literackie, już tak szerzej, bardzo mocno identyfikuje się z tą własną ojczyzną. No, dobrze, użyjmy tego określenia małą ojczyzną. Właśnie u tych wszystkich pisarzy, których już pan wymienił z tej ziemi, to pomorze, ten Gdańsk, nade wszystko Gdańsk, no bardzo mocno istnieje, jeżeli można użyć takiego określenia. Pan jakby, przynajmniej w tym ostatnim tomiku, delikatnie pomija tę sferę. Właśnie tylko w tym pierwszym wierszu znalazłam taką strefę skojarzeń, czy metafory morskiej poprzez te okręty i tak dalej. Czy to oznacza znużenie Tą perspektywą morsko-pomorsko. Jakąś... No akurat za literaturą gdańską w tym sensie ścisłym nie przepadam, bo wydaje mhm. mi się, że to jest zgłębianie nie własnej tradycji, ale tej tradycji odziedziczonej po obcych ludziach. To może mieć wartość, natomiast monopolizowanie tego Gdańska, tworzenie z tego przyczółku własnej kultury wydaje mi się, trochę groteskowe. Mhm. Dlatego, że są tradycje ogromne tradycje polskich kresów, gdzie ta wielokulturowość była równie czy nawet bardziej rozwinięta, a jednak jest w tamtą tradycję wpisany los Polaków, który nie został do końca wyrażony. I w tej sytuacji wpisanie wyłącznie o Niemcach zamieszkujących Gdańsk czy gdańszczanach, którzy jednak wywodzą się z innej kultury niż nasza, no dla mnie nie jest czymś atrakcyjnym i specjalnie ciekawym. Ja muszę powiedzieć szczerze, że nie lubię tego miasta, nie lubię Gdańska, a Paweł Chwilę kiedyś powiedział na spotkaniu, że napisałem już wielki poemat o Matarni, a przede mną jeszcze wielki poemat o Gdańsku. Właśnie mm -hmm. zastanawiałem się, dlaczego miałbym pisać taki poemat, skoro dla mnie centrum świata jest Matarnia. Gdańsk jest mm -hmm. dla mnie przystawką do Matarni. Jest <śmiech> obcym jest. miastem, do którego się jeździ po zakupy ewentualnie, ale. Już nie nie, trzeba by. A, tak, już nie trzeba, bo mam to centrum handlowe u siebie, ale czuję się obco w Gdańsku, to znaczy ślady tej dawnej kultury niemieckiej czy gdańskiej, no ale dla mnie to jest kultura niemiecka, te równo drzewa, te karłowate lipy gdzieś tam na oliwskich ulicach, czy poukładane równo jak klocki, główne miasto w Gdańsku, ulica długa, długi długitarki i tak dalej, zresztą to wszystko zostało Turystyczne, e, przecież odbudowane po wojnie dopiero, nie ma w tym autentyzmu, ale jakby to miasto to jest dla mnie atrakcją, może turystyczną, ale nie jest to miasto, w którym rozpoznawałbym własnego ducha. Mam wrażenie, że wszystko jest tu strasznie oficjalne, także tradycja Solidarności została zaprzepaszczona. Duch Anny Walentynowicz to jest gdzieś tam leżący na obrzeżach, cmentarz na srebrzysku, ale w większości to miasto nie przekuło na coś żywego. Takie mam odczucie. I kiedy jeżdżę gdzieś do Białego Stoku, do Lublina, do Krakowa, natychmiast lepiej mi się oddycha. reaguje na to biologicznie po prostu. Też w wielu takich miejscowościach mniejszych, jak Tykocin, czy Tylicz, czy Sandomierz, czy Kazimierz Dolny, no jakby lepiej mi się oddycha. W Gdańsku trochę się duszę, ale no oczywiście jest to miasto może... atrakcyjne dla turystów. Także może mnie nie fascynuje. Może dlatego, że właśnie się nad nim wychowałem. No dobrze, możemy się pięknie różnić na różnych poziomach. spojrzeliśmy jeszcze na okładkę, a jest fascynująca. Otóż reprodukcja obrazu Blastimila Hoffmana. To Pana wybór? Tak, ja zawsze od pewnego czasu, od czterech czy pięciu tomów, czyli od kilku co najmniej lat, sam wybieram obrazy na okładki moich książek. Ponieważ uważam, że tylko malarstwo dzisiaj zarzucone przez artystów stanowi naturalne, godne tło dla wierszy, czy godny kontekst taki plastyczny, ilustracyjny dla wierszy. No to jest obraz Blastimila Hoffmana zatytułowany "Eloe nad zwłokami Anhellego, namalowany do Anhellego Juliusza Słowackiego. Myślę, że ten obraz z taką właśnie muzą, czy aniołem czuwającym nad zwłokami wędrowca, jakby metaforycznie w kontekście tego tomiku w ogóle nad poległymi, czuwający wiecznie, jest najlepszą korespondencją dla tych wierszy. Wlastimil Hoffman to malarz, rzeczywiście jakoś zapoznany, tak sądzę. W jakiś no tak, stopie ale... epigon, proszę zauważyć, bo on jest taki postmalczewski. tak, malczewskiego i w ogóle w tym nurcie symbolizmu polskiego, mieszczący się, ale nasiadujący większych malarzy od siebie. Myślałem też o malczewskim, bo w ogóle ten nurt symbolistyczny jest mi... Bardzo bliski w malarstwie i myślę, że jakoś odpowiada też technice budowania przeze mnie wierszy, bo dla mnie też symbole zawsze były najważniejsze jako budulec literatury, symbole jako właśnie takie, jak to dawniej mawiano w tradycji chrześcijańskiej, symbol Traktowano jako część odłamanej kości do gry, która dopiero z tą drugą częścią kości tworzy całość. I dla mnie te symbole są takimi linkami do nieskończoności, do metafizyki, do świata niematerialnego. Ta część, którą opisuję w wierszach jest dostrzegalna, widzialna, ale gdzieś tam jest część, do której druga połowa tego symbolu, która mieści się w tej rzeczywistości, niedotykalnej i, i tylko razem ten symbol stanowi wartość. Myślę, że podobnie jest w malarstwie symbolistycznym i zwłaszcza u Malczewskiego, a obraz Hoffmana też mieści się w tym nurcie. To malarz pochodzenia polsko-czeskiego. Żeby panu zrobić przyjemność, przypomnę, że zmarł w 1970 roku w Szklarskiej Porębie, czyli w górach, jak się patrzy. To ja może tylko przypomnę, że pan Wojciech Węcel jest naszym świątecznym gościem. Już zmierzamy do finału. Trochę niesyta jestem rozmowy o Zbigniewie Herbercie. I tak przeglądając pański tomik, przyszło mi do głowy, że taka część proherbertowska, czy jak to nazwać, zaczyna się mniej więcej od połowy, no, od wiersza pod tytułem Patos. To jest prosty trop, bo wszędzie tam, gdzie są skojarzenia z antykiem i z taką poezją intelektualną, taką mądrościową, no to można dopatrywać takiego postherbertowskiego traktu. No tak, te wiersze, poczynając od Patosu, gdzieś tam zakorzenione w kulturze antycznej, czy nawiązujące do niej, szukające analogii do współczesności, są kontynuacją właściwie, czy nawiązaniem do poetyki Herberta. Ale myślę, że ten cały tom jest bardzo herbertowski poprzez taki radykalny wybór wierności wobec, poległych, wobec tych, którzy byli przed nami. Idź dokąd poszli tamci, wszyscy znamy to wezwanie z przesłania pana Kogito i to jest rozwinięcie trochę też tego wezwania po złote runo nicości twoją mm -hmm. ostatnią nagrodę. Tylko myślę, że to, co różni mnie z Herbertem, to może większe niż u niego sprecyzowanie celu tej wędrówki. Dla niego wartością była sama droga jako też powinność polskiego inteligenta powiedzmy w imię zasad etycznych, przyzwoitości, to było jednak w dużej mierze świeckie. U mnie ten cel jest wyraźnie zarysowany poprzez analogię z Chrystusem i ma sens chrześcijański przez to. No tak, no, chrześcijaństwo może nie ma prostszego sformułowania. Dla mnie jest przede wszystkim kosnute, czy jakby funkcjonuje głównie wokół przykazania miłości. I dlatego jestem Panu bardzo wdzięczna za to zdanie z wiersza, którym zaczynaliśmy nasze spotkanie, w włóżnić miłości w dziobie jaskółek może tak troszkę patetycznie do tego, czy lirycznie podchodzę. Na... Ależ nie, co, <śmiech> nie <śmiech> ma się co bać i wstydzić e, patosu, bo patos jest też myślę taką figurą retoryczną, która niesłusznie została w całości odrzucona. My się nie wstydzimy często dzisiaj śmiechu, czy nawet rechotu, ironii, cynizmu, a wstydzimy się patosu, który wyraża najwznieślejsze uczucia. Oczywiście nie można całego życia uczynić patetycznym i no, nie by było przeżycie go na najwyższym diapazonie, ale jednak są momenty w życiu, w których patos jest naturalny. A co do miłości, to myślę, że poezja w ogóle jest miłością. Przynajmniej w moim doświadczeniu tak to wygląda. Poezja cierpliwa jest, łaskawa jest. Poezja nie zazdrości, nie szuka poklasku, nie unosi się pychą i tak dalej. A zawsze, kiedy pisze wiersze, daje się ponieść temu odczuciu. Nigdy nie pisze wierszy na zamówienie, nawet własne, nawet gdybym chciał udowodnić jakąś tezę. Od tego jest publicystyka, a nie poezja. Dlatego często te wiersze zaskakują mnie samego, bo formułują pewne myśli wbrew jakimś moim oczekiwaniom albo ujawniają sensy, których wcale nie zamierzyłem, zwłaszcza biblijne. No to jest bardzo mocne takie przeżycie, kiedy się odnajduje we własnych wierszach jakiś logiczny ciąg nawiązań do Biblii czy do tradycji kultury, przychodzący jakby z zewnątrz. Jakby ktoś inny pisał te wiersze. To są najpiękniejsze momenty, myślę, w takim procesie twórczym. A przykazanie miłości jest jednym z najtrudniejszych przykazań do przestrzegania, czyli jak to inaczej określić. Państwo tego nie wiedzą, że ja jestem w studiu w Trójce, w Warszawie, kiedy rozmawiała a pan w studiu Radia Gdańsk, mojego ulubionego. Czyli nie widzimy się nawzajem, a jednak, jak pan widzi, można rozmawiać nie patrząc komuś w oczy. Nie mamy no, już No taka czasu. jest siła słowa. <śmiech> no właśnie, a mówiłem a propos... o potędze słowa, o tym, że warto się wobec słowa usunąć czasem na drugi plan i, i myślę, że to się sprawdza w naszej rozmowie. Słowo, którego nie rozumiesz, a który jak oścień śmierci rozrywa cię od wewnątrz. To państwo sami już muszą dotrzeć do wiersza z Norwidem, by także z w roli głównej. A my mamy teraz dwa wiersze na pożegnanie. Pan Wojciech Węcel, który napisał wiersze, o których dzisiaj próbowaliśmy troszkę porozmawiać. Z tomiku Epigonia był naszym świątecznym gościem. Bardzo panu dziękuję. Ars Poetica Dawniej była tu droga z wyoranych kamieni, prowadząca do dworu, wioski lub zagrody pod lasem. To, co po niej zostało, urywa się w łanach pszenicy. W powietrzu, gęstym jak olej, wirują drobinki plew, owady, strzępy pajęczych sieci. Drutami na horyzoncie pędzą komunikaty, lecz ja jestem poza zasięgiem. Na stuletnim bruku próbuję stawiać kroki, których nikt nie usłyszy. Kora dziczałych wierzb kruszy się pod palcami jak grzbiet staroświeckiej książki. Kiedyś zabiorę cię tutaj, żebyś zobaczyła, jak pod wieczór, na miedzy, ląduje olbrzymia czerwona kula słońca i wszystko, droga, pola, szpaler wierzb, moje koślawe życie, w jednej chwili staje się ciemne od blasku. Dziękuję Lęce? bardzo, dziękuję też słuchaczom naszym, którzy wytrwali do tego momentu. I na koniec chciałbym przeczytać wiersz ingalikantu. On powstał w Jerozolimie w kwietniu 2013 roku. Tak, to jest wiersz ściśle religijny czy duchowy, mówiący o doświadczeniu wiary. Puścić poręcz światła i schodzić coraz głębiej, coraz ciaśniejszym szybem pod jedną, drugą posadzkę, poniżej fundamentów, do miejsca, gdzie arcykapłan umieścił kamienną cysternę. A potem zapaść się w otchłań, przepaść jak kamień w wodę i znaleźć się na dnie, in profundis, gdzie cisza jest alfą, a ciemność omegą. Jeśli było tam życie, to rozmienione na drobne, molekuły, bakterie, uparte pierwotniaki. Jeśli biło tam serce, jakże dobiło do świtu. Bóg rozłożony na pierwiastki, sprowadzony na ziemię, komórki macierzyste przechowywane w puszce, na życie wieczne. Amen. To promocja. Dziś po 21.00 spotkanie z pisarzem z Katalonii. Dział Cabret opowie o swojej najnowszej powieści Cień Eunucha. O tym, że książka nierzadko przypomina dzieło muzyczne, a jedno zdanie może powstawać tygodniami. Dzień dobry. Dział Cabret w programie trzecim. Zapis spotkania, które odbyło się przed tygodniem w studiu imienia Agnieszki Rosieckiej wyemitujemy dziś po 21.00. Polecam i zapraszam. Michał Nogaś. Dziękuję autopromocja. Zapraszamy do reklamy Teraz w mediamarkt zrób zakupy.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 Wiosna to moja ulubiona pora roku. Nabieram chęci do życia. Zaczęłam się więcej ruszać. Zmieniłam kolor włosów. Jutro idę do kosmetyczki. A teraz czas zrobić coś dla wzmocnienia włosów po zimie i sięgnąć po Skrzypowite. Skrzypowita 40 Plus z formułą młodości to połączenie skrzypu, pokrzywy i biotyny oraz kompleksu witamin dla gęstych i odżywionych włosów oraz młodego wyglądu skóry. Tylko teraz suplement diety Skrzypowita w edycji limitowanej z regeneracyjną maską do włosów w prezencie. Skrzypowita. jest.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 Program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 26 maja. Radosław Mrózy. Zapraszam na serwis Trójki o 19. A w tym serwisie o śledztwie prokuratury w sprawie śmierci oficera służby kontrwywiadu wojskowego. Trump pewne walki o biały dom, nominacje republikanów ma już w kieszeni. Kubuś Puchatek odwiedził królową Elżbietę II. Miał też urodzinowy prezent. Według prokuratury nic nie wskazuje na udział osób trzecich w śmierci oficera służby kontrwywiadu wojskowego. Jego ciało zostało znalezione wczoraj wieczorem w okolicach Mińska Mazowieckiego. Sprawą zajmują się śledczy, którzy w tej chwili czekają na wyniki sekcji zwłok, mówi prokurator Michał Dziekański z Prokuratury Okręgowej w Warszawie. W tej sprawie została zlecona sekcja zwłok. Na razie nie ustaliliśmy żadnych okoliczności, które wskazywałyby na udział osób trzecich po uzyskaniu pełnej opinii biegłego będziemy mogli tutaj mieć już tą kwestię wyjaśnioną co do tego jaka była przyczyna zgonu. Cięło oficera zostało znaleziono wczoraj w jego mieszkaniu. W komunikacie Ministerstwa Obrony czytamy, że był to żołnierz w stopniu pułkownika. W SKW był pracownikiem administracyjnym. Na początku tego roku złożył raport o odejściu ze służby ze względu na zły stan zdrowia. Od kwietnia przebywał na zwolnieniu lekarskim. Donald Trump po walce o Biały Dom. To już pewne miliarder zdobył już większość delegatów na konwencję Partii Republikańskiej i tym samym zagwarantował sobie nominację w wyborach prezydenckich. I to on zmierzy się jesienią z Kandydatem Demokratów. Prawdopodobnie z kandydatką Hillary Clinton. Z Waszyngtonu Marek Wałkowski. Aby uzyskać republikańską nominację prezydencką, trzeba zdobyć w prawyborach 1237 delegatów na konwencję, która formalnie nominuje kandydata tej partii. Według agencji Associated Press, dzięki zwycięstwu w stanie Waszyngton, Donald Trump uzyskał łącznie 1238 delegatów, czyli o jednego więcej od wymaganego minimum. W kolejnych prawyborach będzie można jeszcze zdobyć ponad 300 delegatów, z których większość także trafi do Trumpa. Oznacza to, że jego przeciwnicy nie będą w stanie zablokować nominacji dla miliardera. W ostatnich tygodniach Donald Trump dogonił w sondażach Hillary Clinton i i ma szansę by zostać prezydentem USA. By pozyskać niezdecydowanych wyborców, miliarder zmienia wizerunek na spokojniejszego i bardziej umiarkowanego polityka. Przedstawiciele sztabu Trumpa sugerują nawet, że w najbliższym czasie biznesmen złagodzi swoje stanowisko w sprawie muzułmanów, dla których jeszcze niedawno chciał wprowadzić czasowy zakaz wjazdu do Stanów Zjednoczonych. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Białe koszule zdobione kolorowymi kwiatami, barwne chusty, czerwone korale, staniki i zapaski. Ulica Miłowicza przeszła najsłynniejsza polska procesja Bożego Ciała zgodnie z tradycją i trasa wiodła wokół łowickiego rynku. To jest taka nasza tradycja rodzinna. Ta na akurat strusza, moja babcia. Pod spodem ta koszula to jest bielonka. Tutaj mam kieckę, zarazem ze stanikiem. No i tutaj ta najbardziej zewnętrzna część to zapaska. Korale wiadomo, chustka. Z pola zboża. Kwiaty z bibuły oczywiście też robione, własnoręcznie. Pasiaki łowickie. Gałązki brzozy, które bardzo wielu ludzi tradycyjnie obrywa, zabiera do domu. To pani chroni od tragedii, od trwogi. Broni przed burzą, przed, no, przed ogniem. To się za obraz kładzie, jak się do domu pójdzie. To są wszystkie moje prace, ręcznie wykonane. Te okrągłe nazywają się gwiazdy, Te prostokątne, które tutaj widać, to są kody rodzajowe. Dwa lata temu łowicka procesja Bożego Ciała została wpisana na Krajową Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO. Kubuś Puchatek z mruczanką dla Królowej, najsłynniejszy mistrz się na świecie uczcił 90. urodziny brytyjskiej monarchini. Opublikowano właśnie nową książeczkę z jego przygodami i tak opowiada ona o tym jak to Kubuś wybrał się ze stu milowego lasu do Londynu, aby osobiście złożyć Królowej najlepsze życzenia. Książeczka jest ilustrowana w niezrównanym stylu Ernesta Szepeda jak pierwotne tomy Alana Milna, a nie jak późniejsze kreskówki Disneya. Miś trafia na obchody urodzin królowej, która wychodzi z pałacu by pokazać się tłumom i Puchatek nuci jej swoją specjalną mruczankę. Królowa mieszka w pałacu, jak to zwykle królowe, okropnie jest zajęta, wciąż zajęcia manowe, I dalej Puchatek tłumaczy, że czasem najlepiej zająć się niczym i wobec tego przywiózł jej w prezencie ze stumilowego lasu trochę spokoju. Urodzinowa książeczka Puchatka ukazała się też w wersji audio. Narratorem jest znany brytyjski aktor Jim Broadbent. Y. Misiu, powiedział Krzyś z powagą, ta mruczanka jest godna królowej. Ta mruczanka będzie jej prezentem. Sowa przemążała ją spisze, a ty i ja i kłopołuchy zawieziemy ją do pałacu Buckingham. I prosiaczek też musi pojechać. Na Polskiego Radia Grzegorz Drymer, Londyn. Do tej mruczanki można dopisać jeszcze jedną informację, że Elżbieta II jest rówieśniczką Kubusia Puchatka. To był serwis trójki. od 9 do 13 stopni, jutro od 19 do 24, aż do jutrzejszego wieczora. W pogodzie, na przemian, rozpogodzenia, chmury, opady deszczu, a w centrum i na południu także burze. Lokalnie burze z gradem. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Ach, jak to wspaniale być złotówką. Być dla kogoś numerem jeden. Pierwszym krokiem do szczęścia i zawsze pierwszą na zakupach. Już od jutra w Lidlu ponad 100 produktów w promocyjnej cenie. Każdy tylko za złotówkę. Za złotówkę kupisz trzy bułki wiejskie. Tak, trzy sztuki tylko za złotówkę. Złotówkę zapłacisz za serek wiejski Pilos 200 gramów. Tak, złotówkę. Lidl. Co tydzień coś nowego. Agencja Muzyczna Polskiego Radia zaprasza na koncerty promocyjne płyty dla dzieci i zabiera